Witajcie moi drodzy w 50 i jubileuszowym e, odcinku podcastu Złoty Tron. Wita się z Wami Zigi. Vincent i szwagier. <laughs> jak zwykle zgrani i ograni. E, dobrze. To, to było zaplanowane wszystko. To Wszystko. Wytrzyczyliśmy to pół godziny. E, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku e, nie wiem, zrobimy może takie małe podsumowanie e, w naszej działalności, bo już jak właśnie sprawdziłem przed, przed nagrywaniem, pierwszy odcinek pojawił się 6 lat temu. Nagrywaliśmy go wtedy czwórkę. To z... jest tyle. No więcej bo to był chyba jakiś październik 16, coś no, takiego. YouTube Teraz się, się wykucajmy, że to było 6,5. No. Mój bombelek ma 167 dni. Ta. Albo tygodni. E, nie no, była no tu... Trochę w innym miejscu Warhammer był, nie? Troszeczkę w innym miejscu. My, My też, i... bo chyba u Ciebie. Tak, ta, u, u ta, ta. w kanciapce. No, w kanciapce jeszcze przed remontem, przed wszystkim. Teraz ta kanciapa jest po remoncie. Była kanciapą po remoncie przez kilka lat, a potem po kolejnym remoncie jest pokojem moich córek. Ja chyba na Tofilowie jeszcze mieszkałem. Bo u mnie też nagrywaliśmy chyba mhm. tam jeszcze w, w bloku starym, z jeden. Chyba tak jeden się no, wydaje. Może no, na tak. bloku nie, nie, nie byśmy się Wydaje mi się, że z jeden Możliwe, że to było, no. Na <coughs> ja, Tofilowie. kojarzę. No nie masz, ale większość jest. chyba wtedy u mnie, bo pamiętam, że i Tejdan był gościnnie u mnie. Tejdan, no, tak. był parę razy na tych mm. odcinkach. Nie eee, mi jeszcze jakiegoś gościa? No, no, Grześka. Grzesiek, Grześka, Grześka, mieliśmy, że... ale Grześka to jak u winca, no, nagrywaliśmy tak. na Romanowie już. Tak, tak, tak, tak bo noc nocowałem później Grześka, żeśmy no się trochę tam sponiewierali. No się człowiek nie widzi, to trzeba się Dobrze, e, no więc, więc tyle, 50 odcinek, ale nagraliśmy więcej niż 50 odcinków w sumie, bo nagrywaliśmy jeszcze jakiś special był. E, wiesz, robiliśmy jakieś nagrody. Tak, takie... no giveaway, a to co u na w starym sklepie nagrywaliśmy. <gry> tak, tak. E, gdzieś wrzucę linka do tego filmiku, bo y, jest to, jak Możesz, podla... wiesz co, w opisie dać linka, bo masz chyba jako prywatne wideo blupery z nagrywania. może mam coś e... takiego. Tak, bo gadałem tym monotonnym głosem, a wy perskaliście śmiechem. <gry> Coś. Poszukamy wszystkiego takiego, co możemy znaleźć i, i, i powrócamy. W każdym razie zapraszamy do odcinka, w którym omówimy oczywiście jak zawsze nowości z Workoma, e, wszystko inne, co się działo w okolicy, e, dookoła na, i, i, tych systemów i, i cóż, no i, i przejdziemy przez standardowy e, protokół działania, modus operandi. No dobrze, moi drodzy, zacznijmy od warsztatów. Kto chce zacząć? Może, może zacznijmy od tego, co jest najbardziej e, oczywiste tutaj na, na biurku. E, szwagier opowie o swojej przygodzie z Marvel Crisis Protocol. Zaczy, no tak, wyleczyłem swoje wyrzuty sumienia z, z impulsywnego kupowania, bo jak byłem na konwencie Starfest, czyli coś w stylu Falconu, tylko nie Falcon w Lublinie. No to w ramach impulsowego zakupu i fajną promkę mi tam zrobili, kupiłem całe pudło Marvel Crisis Protocol, bo chodziło za mną już od paru lat. Lubię Marvela, lubię malować figurki, figurki są tutaj śliczne, także wziąłem i kupiłem, no ale żeby nie było, że kupił i postawił na półkę, no to się wziąłem za malowanie i gdzieś tam I pomiędzy, po... pomiędzy innymi projektami udało się ten boks dokończyć cały i tereny i modele, miarek nie pomalowałem. Bo tu chyba są takie plastikowe, jeżeli dobrze pamiętam, do pomalowania. Nie do malowania, tak? Coś takiego? Tak, hmm. tak, tak. Ale rzeźbione jakoś tak, tak lekko. Tak, tak, tak, tak. Także to jeszcze. Nie maluj, bo jak się będzie ścierać, jeśli będziesz grał. Hmm, chyba, że jak dobrze rzbione. polakieruje, to będzie kit. Także nie, nie grałem jeszcze, nie czytałem rulców, nawet, tylko wiem tam mniej więcej yy, z Guerrilla Miniatures. Yy, że jak wygląda... bią dobrych, dobrze. No, właśnie nie, właśnie jest. Tu jest taki motyw, że masz coś, co w komiksach się zdarzało, że masz jakiś kryzys. No bo dlatego jest Crisis Protokół i do, o, dobierasz. Mamy lekkie nieporozumienie. Zacznijmy od pięści, a potem zacznijmy ze sobą rozmawiać. I że jest to samo. Nie było, yy, motyw nie? jest Wtedy taki wikoryzm... stary, że nie masz absolutnie żadnego przymusu, żeby byli dobrzy na złych. Yy, dobierasz sobie bandę i możesz na przykład Spidermana, doktora Octaviusa, Kapitan Marvel i Ultrona. Tak, no po prostu i masz i... jakiś tam limit... Y... Punktów. Y... Threat level to się u A, level. chyba. I do tego limitu dobierasz sobie lutków no. i przeciwnik dobiera sobie lutków mm. i gracie, nie? Okay. I są scenariusze i można w ten czy inny sposób... Oczywiście są bonusy, jeżeli na przykład bierzesz... Tak jak masz słowa kluczowe w Warhammerze, mm. to są na przykład Avengers, The Cabal, Mm -hmm. Hydra Czyli i tak dalej, różne że jak weźmiesz z jednej takiej, z jednego keyworda powiedzmy, no to mają jakiś tam swój bonus, mm -hmm. powiedzmy, nie? Lepiej mm -hmm. ze sobą pracują, tak no, no, No, no, no, ale a, absolutnie nie ma żadnego przymusu, nie? Także tak, no nie wiem, no jak na przykład Galaktus najeżdża Ziemię, no to powiedzmy, że super, super, źli nie wykorzystują tego czasu, żeby bić dobrych bohaterów, tylko no jakoś tam łączą siły, no bo jak zeżre Ziemię, no to dla nikogo tej Ziemi nie będzie, tak? Na pewno jest jakiś geniusz, który w tym momencie napada na bug. No. no przecież no widzisz, że stary no, no. masz no, miasto, to nie wiesz pod wodą, a kole się kradną telewizory, nie. No tak. Albo lodówki, albo grzejniki. Ale to takich, to wiesz, to szer jeździ i sprząta takich, a poważni bohaterowie zajmuje się poważnie. No to, to, to sprawami, też inna no. sprawa, tak, szer nie będzie teraz, wiesz, za 16 strzelał w tego w galakie. <laughs> tak, Może tak, Na pewno na pewno będę chciał jakieś dodatki kupić i pomalować. Znaczy, w sumie fajnie by było zagrać najpierw, bo jeżeli na przykład gameplay w ogóle mi nie podchodzi, mm. no to, to, to, to może niekoniecznie. Dodatki są przeważnie po dwie postaci na boks. Mm. Że kupujesz na przykład jest y, Loki i Hela, albo mm. Thor i Valkyria, Czyli albo oni są raczej i raczej, raczej są tak tematyczne. Raczej są tematyczne. Na przykład jest alternatywny spider Spidermana razem z Black Cat. Okay. Okay. Czyli tacy, którzy jakoś tam, powiedzmy, łączyli siły A kolikach, są na przykład nie? takie duety typu wie, Arch Enemies, że masz na przykład... Hmm, chyba nie. Chyba nie, no, chyba, chyba nie dole było dole, czegoś dole. takiego. Natomiast są niektóre boksy, gdzie jest tylko jedna postać. Co mm -hmm. ciekawe, kosztują praktycznie tyle samo co dwie postaci, na przykład Hulk albo Modok. No, więc je jest. A, nie jest. Nie, Nie, nie, nie, to jest, wiesz, pewnie jest yy, typ yy, filozofii GW, jak postać jest bardziej wyporna, to kosztuje nie, więcej Nie, zauważyłem to na przykład na, na przykładzie, może yy, jak się nazywa, ta gra, yy, Game of Thrones. Yy, Są of, of Ice and Fire. E, że tam na przykład ty wszystkie... Tak, wszystkie boksy, dodatki, wszystkie, niezależnie czy kupujesz kawalerię, czy jakieś chałbice, czy piechotę, mm. wszystkie kosztują na przykład tyle samo. Mm. Więc dla mnie wydaje mi się, że to jest po prostu uproszczenie, że jest boks, cena, koniec. No po prostu akceptujesz mm. tą cenę. I z, te, tylko z tego co patrzyłem, to boksy z dwoma postaciami kosztowały jakieś 80 zł chyba, jeśli dobrze pamiętam. Więc to też nie jest duża cena za... <śmiech> za no nie, no, masz, wiesz, to masz 140-160 za dwie postacie, nie? Tak? Tyle? Mm -hmm. Bo tam są misje w środku karty i wiesz, takie rzeczy. To mi się, że trochę mniej kosztowały. Może na jakąś prąkę. Może trafiłeś jakąś prąkę. W każdym razie, no. No, wiesz, no dobra, akceptujesz tą cenę, ale wtedy masz też taką, taką stabilizację, że każdy boss kosztuje tyle samo no i nie wiem. No. wiesz, też jestem w stanie zrozumieć, bo to jest gra, tu nie ma trupsów, elit, heavy supportów, nie ma takich rzeczy, są tylko i wyłącznie charaktery. <śmiech> Jeżeli cały model sprzedaży polega tylko na sprzedaży, a nie u no to no rozumiesz. Ile sobie spider mieć, cenę? No dokładnie, dokładnie. A poza tym. Y jak będziesz, jak się zajarasz, to będziesz miał wszystkie i tak. a czy wszystkie nie. Na przykład, bo tych, tych dotaków już dosyć dużo wyszło, bo gra na rynku kilka lat. Mhm. I masz na przykład, jak była ta ekipa, mhm. przepraszam, przy dupasów Thanosa. Mhm. No bo Thanos miał tam Nebule, Gamorę, no, Proxima ty, tak. Midnight i tak dalej, i tak dalej. No to niektóre z tych postaci są mega niszowe, których w ogóle nie kojarzy z komiksów, które kiedyś czytałem. Wiem, że są, ale... No na nas przeszły, w Polsce też obok mnie kosmiczny powiedzmy. Marvel tak wychodził no, może w Mega Marvelach czasami. Dokładnie, także absolutnie parcia na nich nie mam. natomiast chciałbym wszystko, co widziałem w spider czyli wszystkich przeciwników Spider-Mana, sojuszników Spider-Mana, no bo to, to, to był mój komiks w latach 90 tak? No plus, Lata... że kreskówka też leciała, kreskówka jak Kreskówka leciała, dokładnie. Latałem do kiosku po komiksy Spider-Man, a kreskówkę nagrywałem w ten sposób, że na naszym magnetowidzie firmy Schneider, który był w, w latach 90 wypasem, można było programować, że od tej do tej godziny. Będzie nagrywa nagrywać. Się. No. Także leciało to. leciało to chyba we wtorki. O 14 czy o 15 we wtorki leciało i sobie to nagrywałem, wracałem do domu i odtwarzałem. Nie? Raz jaka była chryja, był akurat odcinek z doktorem Strangem. I się zajarałem za zapowiedzią, o, będzie jakaś magia tutaj czary rzuca przez dachy, lata i w ogóle nie. I się okazało, że taśma już była na, jakby na końcu swojej wytrzymałości zdarta. I nagrało się tak, że słychać było pół, a widać było prawie wcale. <laughs> I dopiero A, bo ten cały czas na tej samej kasetie? Tak, o, no, no, tak, to tak, tak. Taśma magnetyczna. No, no W jednym momencie, ja. no to mam kasetę Sepultury Rise, którą po prostu tak mi się pierwszy numer podobał z kasety, w sensie płyty, że przechana taśma jest, więc pierwsza minuta piosenki to jest. A fajne motywy stary, z kasetami, jak yy, muzyka, że jak na przykład ci wkręcił i się odwróciła. Taśma się odwróciła w odtwarzaczu, ale dalej odtwarzało. I kiedyś nie, na kolonii byliśmy. Kudowie z co z Bednarzem, Damianem i tak dalej. Eee, I, i, I leciał szagi, nagle i zaczęło Limbiski Trollin Lecieś od tyłu. <giby> <giby> Gimby nie znają, słuchajcie. Byłem gimbą, ale no, dzisiejsze post-gimby, czyli ośmioklasowa znowu szkoła, nie zna takich Słuchaj, motywów. Nie wiecie, do czego służy ołówek? O przekroju sześciokątach. Okej, sześciokąta, sześciokąta. okay, boomer. Kaseta, tak? <głos> Ale zaskoczycie, okay. zaskoczycie, zaskoczycie, że taśmy wracają do łask i możesz teraz, jak tam słucham takiej elektronicznej muzyki i tak dalej, i takie alternatywy, na przykład jakieś tam low-fi, hip-hop i tak dalej, tu lautowe, to ci artyści, którzy będą low-fi, na kasetach wydają też sobie. Oczywiście stary. E jak jest... ja się nazywa ten klub przyzgierski na przeciwko kościoła, co graliście ileś razy? Taki w dawnym kinie. Zgi z... Poczekaj. E zgierska. Magnetofon. Luka, Luka, to, Luka, tam, tam Luka, no. był. Miał no to, to ktoś mi opowiadał, że w Luce od czasu do czasu są imprezy głównie pankowców, ale chyba też innych gatunków yy, muzyki, że spotykają się puszczają muzykę z kaset starych kaset. I to, to ludzi jara i płacą kilkadziesiąt złotych za wyjściówkę, żeby posłuchać w, grupowo muzyki w z kasetą. metalowym, co prawda, bardzo limited <coughs> runy się robi, ale robi się yy, wydawnictwa właśnie na kasetach. Przy czym kasetę masz zazwyczaj barwioną wtedy na jakiś kolor, taki nie, nie masz tej przezroczysty. <coughs> <coughs> tylko masz na przykład pomarańczową albo czerwoną yy, tą yy, książeczkę w kasecie, bo też były książeczki w kasetach takie rozkładane. No, sam, zrobioną... sam rysowałem, sam jak robiłem swoje składanie to sam robiłem książeczkę, że tam kredkami coś rysowałem jakieś, wiesz. A, oczywiście wiesz, teraz jest lepsza technologia, bo kiedyś Ruscy jak robili pirackie kasety, mm. to nie potrafili okładki, która była przeznaczona na LP, a później na CD, zmniejszyć. zmniejszyć odpowiednio, więc albo miałeś składaną tą okładkę na pół, albo miałeś tą miniaturkę i na górze, na dole, mm -hmm. na takim tym, mm -hmm. takie półpiraty, z polskich jakichś wytwórni, które bez pozwolenia sobie wydawały. No, no, Espracord chyba się wzięło. Butleki, to, chyba nie? takie możliwe. I pierwsze wydawnictwa książek tak samo <gry> drukowały w piwnicach. Także to były no, po prostu perylowskie butleki z żelaznej kutry, kurtyny. Tak? No, miałem Pantery Far Beyond Driven ze zmienioną na przykład tą okładką i ze zmienionym tracklistą. Nie? Słuchaj, ja mam, ja mam na przykład nie, chyba jeszcze nieoryginalne y, sepultury Wojwojda. No tak, dalej. mam Ten też Panterę mam jakąś w Część kaset sprzedałem jakichś rynkowskich i tak dalej, którzy moich stary. Uwaga, suchar. Pantera, a pan potem. <głos> Czekaj, <napiję się. głos> no dobra, a poza... A wiesz, Pantera to już będzie 90 nie? To jeszcze, wiesz, no jeszcze tak. to trwało w najlepsze. Guns Rozes, nie? No z hmm. zaraz Roses nie, nie Słuchałem kiedyś tylko chyba tego y, tej, tej, tej płyty, na której byłaś, były kawałki z Terminatora. Illusion, you could be no, ale nie your... pamiętam czy jedynka czy dwójka. Dwójka chyba. chyba. Tak? Krąciwie były w dwu dwupaku takim. Ale z ciekawostek, ostatnio pojechałem do... O, właśnie, jakbyście chcieli zobaczyć, jak wyglądały kasety, jak, jak było rozmiaru, jak pójdziecie teraz do Lidla w najbliższym czasie. Nie, do Biedronki. I Biedronka sprzedaje teraz takie rzeczy fanty z Orkiestrą Wielkiej Świątecznej Pomocy. Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Mm -hmm. I jest plastelina dla dzieciaków. I jest dosłownie w takim double packu, że kasety tak się otwierało i są takie rolki plasteliny. No, I spokojne. tak wiesz, i tak podszedłem, biorę to do jakiego tak. Ciekawe, że po prostu stare tym... formy wykorzystali to do nie opakowań. Tak. No nie, jest... brakuje tylko tych szpindli do, z, do zatrzymania rolek, żeby mm -hmm. się taśma nie spuszczała. A nie wszystkie to miały, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie każdy Ale <coughs> brakowało tego i brakowało... czegoś jeszcze im brakowało? Nieważne, w każdym razie otwieracie to i masz jednak na dwa... Dwie, dwie, dwie, dwie, Któregoś to, Live Iron Maiden mam na takim podwójnym, bo się nie mieścił na... Długo tak, się na jednej. Tak, bo 90 minut była jedna kasata. 90 minut maksymalnie. Fizycznie ile się taśmy mieściło, bo to mieliście tak. szpulę taką. Po prostu, jeżeli było więcej taśmy, to ona by się Nośnik fizycznie. W danych analogowych. W kasecie by się nie mieściło. NDA. <laughs> tak. Dobra, Szwagier, co jeszcze poza Mar Marvele? poza Marvelem? Y poza Marvelem mm -hmm. pomalowałem prawie cały kill team, którym już mur beton i zagram i nie ma innej opcji. Po prostu chcę nauczyć się grać. W nowy kill team. My jesteśmy wstępnie ustawieni, że się coś tam pykniemy. Ustawiłem, my, się, my. Tak, my. ustawiłem się z Krzysiem, który kiedyś pracował u nas, poszedł y, za lepszą pensją do innej firmy IT. Krzysiek who? Krzysiek Nurczyński. Nie wiem, yeah. czy spotkałeś. Yes. <coughs> Pozdrawiamy Krzysia. Krzysiu jest y, y, z mojego polecenia klientem f, y, sklepu Stagraf, także tam się zapatruje we, we wszystko. My, my. Był na Akademii Kiltima. ostatnio mówił, że mu się bardzo podobało i właśnie jest w trakcie malowania swojego Kiltima. My. A co Bodaję, y, Bodajże Asphalt intercesorów z, hmm. Bo chyba Recruit Edition sobie kupił hmm, coś hmm. takiego. Nie? Ultrasów maluję w kolorki niebieskie. Hmm. Natomiast ja też, też mam Asalt interesesorów z Recruit Edition, bo też sobie kupiłem. Dla, dla samej zasady, jakby udo, może nie udowadnienia, bo to nie ma co udowadniać, ale zasmakowania samemu absurdu, jakim jest polityka cenowa GW, gdzie hmm. 10 Necron Warriorów. Kosztuje 120-140 złotych. Mm -hmm. e, 10 asolt intercesorów kosztuje 180, no. chyba <śmiech> jest sugerowana <śmiech> cena. Już nie wiem, ile kosztuje Primaris Lieutenant, nie wiem, ile kosztuje Necron Overlord, ale w Rekrut Edition mamy 5 asolt intercesorów, 10 Necron Warriorów, jednego charaktera nekrońskiego, jednego marinowego, Primaris Lieutenanta. Tak, 120! 120, stary, no to w głowie się nie mieści. To są tak? modele, które po prostu... Więc wziąłem focus. i kupiłem to Recruit Edition, bo to jest cena, za którą mogę kupić modele GW. Tamte, które wymieniłem wcześniej, absolutnie nie. Ale za tą spoko, tak? Więc składam sobie, dzięki temu, że wyszły rulesy, nie pamiętam, chyba na Warhammer Community, <coughs> jest, tak, na Warhammer Community jest darmowy PDFik i to są rulesy, które się nazywają Intercession Kill Team. Bo okay. dawniej w kompendium miałeś Kill Team Intercesorów, gdzie mogłeś wziąć tylko Intercesorów, Kill Team... Riverów, gdzie możesz tylko Riverów, kill team taktyczny, gdzie możesz tylko taktycznych. Zero mieszania, tak jak było w poprzednim kill teamie, że mogłeś Rivera intercesora, taki tak, tak. z heavy weaponem i tak dalej. Jest, jest całkowicie pozbawiony smaku. I ten intercession troszeczkę przywraca smak, ponieważ można w nim brać zwykłych intercesorów mm -hmm. lub asolt intercesorów. No, masz bardzo, rodzaje do, do wybrałem. Więc mam tak, mam pięciu asolt intercesorów z Pudła Recruit Edition, i jednego intercesora zwykłego tego z tej broszurki mm -hmm. How to Play Warhammer 40 000, gdzie był jeden taki idący. Z Molterem, mm -hmm. tak? I to, to jest tylu, ilu można wziąć, czyli sześciu. I z malowaniem postanowiłem się fajnie zabawić, gdyż robię tak, że każdy z nich jest z innego chapteru sukcesora Blood Injury. Jest jeden z okay. y, Angels, and, Angels and Carmine, jeden y, Angels Sanguine, mm -hmm. jeden Carmine Blades, jeden Lamenter. Już nie żyje. Lamenter był najcięższy do pomalowania, ponieważ jest Krateczka. kurde żółty. Krate, Krateczka to było 10 minut, ale mm -hmm. żółty jest cały, nie? Mm -hmm. Nawet wychodząc od białego podkładu, farby GW są tak gówniane, że też, też ciężko okryć. No muszę kupić inną żółtą A trzeciej generacji. I ostatni sierżant. Sierżant będzie Blade Angelem. Okay. I na sierżanta specjalnie czekałem na bicy z Mrocznego Raju, bo sierżant jest po prostu cały w kroplach krwi i serduszkach, żeby hmm. był cały Blood Angelem, z której strony nawet jak na podeszł swojego buta spojrzysz, to żebyś wiedział, że to jest Blood Angel. Dlaczego? Hmm. Dlatego, że... <śmiech> Zarzut, który mieliśmy do intercesorów i do primarisów I są od, są od są 2017 roku, że oni są taktykul, mm. oni mają fajne proporcje, ale nie czuj w nich 40, tak? Mm. Nie, ma, nie ma tego grimdarkowego pokracznego, wiesz, z wielkim sztandarem na plecaku, z wielkim tutaj, nie wiem, rzeźbą jakoś na, na, na ramieniku, ramieniu. Który zgniecie głowę, jak podniesiesz nie nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak on idzie przez polebicę, ale jakoś... No idzie bardziej, bo to jest 4TK, tak? bardziej jest Overwatch niż, niż No właśnie, i właśnie chciałem jakby przywrócić grimdark primarisom. I czy to jakby ociepli ich wizerunek w moich oczach. I w przypadku tych sześciu chłopków muszę powiedzieć, że tak. Bo naprawdę są, stary, purity seale, nawet na kaburze od Boltera przykleiłem takie potrójne purity seale od pojazdu jakiegoś, które się ciągną prawie do podłogi, nie? Będą absurdalni. Oni nie mają prawa bytu w ogóle na jakimkolwiek polu bitwy, cokolwiek, tak? ale, ale podobają mi się i fajnie mi się ich modeluje. Przypomina mi się model taki, ci, którzy mają drukarki i szukali różnych rzeczy na, drukar na stronach do druku, jest taki model, który, czy STL-ka taka, która ma purity seal. I tam masz 140 rodzajów różnych purity seal właśnie, w różne strony i tak dalej. I żeby przyciągnąć uwagę, to masz na zdjęciu właśnie primarisa jakiegoś. To jest oczom, tylko oczu, tak wystaje. Tak napierdzielone tych, tych, tych, tych purity seal. No e, jakiś, jakiś chapter, z którego na Forczanie cisnęli Bekę, że właśnie e, oni mieli chyba klucze papieskie w ogóle, jako mm -hmm. swój emblemat i że ich cecha charakterystyczna tego chapteru jest, że naklejają sobie dużo purity seal przed bitwą, tam mm -hmm. Battle Oath i tak dalej. Mm -hmm. I, I faktycznie zrobili mema na Wandy Forczanie, że koleś taki cały w Purity Silach, wszędzie nawet na wiesz, na jointach Co ma mi to Purity -e i podpisane Non Purer. <coughs> non -purer. Czy wy to wysyłaliście na czacie, jak ktoś się na papierze zrobił, przez AI przepuścił? Nie. nie, ktoś przypuścił Jana Pawła II przez AI z tematem Green Dark, 40K i wyszedł taki Kurwa. I są 2 To jest tak? no, zajebiste, <śmiech> Będę szczerze, że jak z reguły to takie rzeczy AI-owe są takie... No, o, Ale zrobiło. to jedzie do przodu, sary. Tak, tak, tak. No, Zaraz mogę ciekawostkę powiedzieć. No dobra, to mów, a ja poszukam tego... Ale to tego... na offline, to, bo to, to, to no. przed 23 nie można puszczać. Dobrze. Bo powiem tylko jedno słowo kluczowe, Deep Nude. A, okay. a takie to rzeczy to już widziałem. Ale dobrze. Ale widziałeś nowe? Nie, nowych nie widziałem, no, bo się od jakiegoś czasu nie patrzę. No tak, przez ostatnie to już ja, ja, ja wykminiło ile palców mają ludzie. Ta, I ta, bo... Przez Kali ostatnie 3-4 lata y, machine learning zrobił duże postępy albo po prostu przemielił więcej danych, bo rezultaty są nieporównywalnie lepsze, ale to może to, to na offline, żeby nie gorszyć, A, żeby nie gorszyć naszych widzów i słuchaczy. Na Discordzie chyba ktoś to wrzucił. Dajcie mi sekundeczkę. No nieważne, znajdę, znajdę, wrzucę wam to tutaj do tego. E... Przypomnijcie, że mam wrócić. Pa... Ja na II, drugiego tu, i ja na 40k, 40, 40, nie? <laughs> Dobra, no Wincu, co u Ciebie? Czy ty uda, to by się udało coś pomalować? Wiesz co, tak, yy, na początku się ustawiliśmy... A przepraszam, za... to nie wszystko. <laughs> no. A nie no. Zapomniliśmy, że to szwagier. Dobra, Wińcz a potem ja. Yy, a ja ze szwagrem w ogóle yy, ustawiliśmy się w, yy, przed imprezą sylwestrową. I się pochorował. Zaczął a... chlać za wcześnie. Nie, nie, stary, autentycznie się rano wstałem i się w miarę dobrze czułem i gdzieś tak od godziny, nie wiem, 12 coś mnie zaczęło brać. O 20 się położyłem. To tylko wstałem o 12 na lampkę szampana i położyłem się dalej spać. I pierwszy. A tak, się pierwszy, robił? No, tak no, pierwszy, jak się choroba weźmie, to leży. No, natomiast Ej. mówię, jakbyśmy kiedyś jakiś intermisary, bo ja już dobrałem farbki. Mm. Wiem, które kontrasty, które farbki wziąć, żeby tych twoich, jak się nazywa, unmade? Unmade, w jedno, w jedno popołudnie, staraj, w jedno eee, ich i wiesz, to ci co? Mogę obieść, w, w, przez ostatnie dwa tygodnie, bo stwierdziłem, że sobie domaluję, bo niedużo mi modeli zostało z tej podstawki DevGuardów, którą miałem jeszcze z Darkiem, Dark Imperium? Tak, Dark Imperium. Imperium. No, no, no. I plus, że mi tam kiedyś, pamiętam, kupiłeś taki dodatek z trzema e, plagasami. Albo to był First Strike, albo No No mm -hmm. Film Tam było Turisty. chyba sześciu poksłokerów, takich unikalnych, trzech plagasów. Unikalnych, plaga. trzech plagasów. Mm -hmm. No to z tych, z plagasów mi zostało chyba dwóch marinów i ten taki dzwonnik mm -hmm. z Notre Dame, który tam bofuje i wszyscy poxwalkerzy. A więc jak to się mówi, kanałówka nie opłaci się sama. <laughs> więc stwierdziłem, że ich pomaluję i ich po prostu spylę. Jak plus, że, plus, że wrócę sobie, wiesz, trochę do formy. A <laughs> Na modelach. poczyściłem. poczyściłem jest, no, kurde. To poczyci... czy każda minuta spędzona z pędzlem to jest benefit. Poczyściłem sobie ciebie. tych poxwalkerów yy, i miałem ich sobie wymyć, posklejać i zacząć podkładować. No i powoli zacząć przy nich dłubać. Natomiast, jeżeli co wieczór muszę zostawać po godzinach, chociaż jakby klient odchodzi od nas do firmy, to zwyczajnie w świecie, jak później, nie wiem, wracam z próby, czy wracam z treningu, czy wracam z, nie wiem, z zakupów, czy cokolwiek takiego, to czasami nie się. zwyczajnie Dariusz, siadam... jak mam długiego kola, to, to kleję albo maluję w trakcie, bez kitu. Nie, ja mam, za, wiesz co, ja mam za dużo takich zadań, zadań, że muszę dłubać albo koordynować coś, hmm. także nie ma... Są takie oczywiście meetingi, że się przesłuchuję i tylko reaguję, jak moje imię jest wywoływane, This, ale... this 90-minute call could have and should have been an email. Tak. Tak, mam takie, są takie, ale za, za dużo mam rzeczy, że ja autentycznie muszę, wiesz, aktywnie brać w tym udział, żeby uh -huh. pozwolić sobie na takie ekscesy. E, poza tym, wiesz co, ja lubię mieć, mówiłem to w którymś odcinku, ja lubię <śmiech> mieć tak, że ma, mieć z tyłu głowy, że mam wolny wieczór i mam... I to jest twój. I na przykład albo dwie godziny mogę na to poświęcić, jeżeli mi chęć odejdzie na przykład po dwóch hmm. godzinach, albo jeżeli będę chciał zarwać noc i do trzeciej w nocy malować to mogę to zrobić. Hmm. I że nic mi nie wisi nad głową, żadne inne obowiązki. Nie mam czegoś takiego jak ty, że o, mam pół godziny, to pyknę dwa pal drony. Po prostu lubię mieć tak, że Cera zaczynam i nie to, że kończę model, ale do, dojeżdżam go do punktu, który sobie sam ustaliłem, a nie taki, który mi czas ustala. Okay. No. Czyli No. Więc... nie <głos> e, nie, ale jakby... Z, no ale jest postęp, bo przynajmniej chce. Z, zrobiłem, wiesz co, zrobiłem część tą, nazwijmy to modelarską, chociaż y, przy tych, przy Poxwalkerach mm -hmm. się nie bawiłem. Sorry, oni i tak będą brudni, no. <głos> nie, dam, nie, ci nie, jako, ale wiesz, dam ci taką farbkę, ja, ja się... że jak już pomalujesz ich tak jaskrawo, to po prostu bierzesz tą farbkę, upierdolisz ich całych i znujesz ich trochę i będzie tak. Wiesz co, yy, zwyczajnie lubię zazwyczaj jakieś tam kit basze robić, czy lekkie konwersje, no przy, przy nie, nie, nie ma co się bawić. Nie, znaczy czy... ja zmieniłem, bo nie podobały mi się ich głupie mordy uśmiechnięte, więc po prostu im czaszki wkleję. z pudelka Citadel Skulls. Pamiętaj, to że jeżeli się, się zmieniał, to niekoniecznie się osobie, która będzie miała to kupić, może się to podobać. A jak kupują, to chcą raczej wanila. Bo... Mm, niekoniecznie. niekoniecznie. Jest, bo może się... być taki, który właśnie, o, to jest inne niż wszystkie. Okej, okay, ale no 90% ludzi będzie takich, że po prostu ja chcę dokładnie tych. Bo... Ale, róbek uważasz? Słuchaj, Z... Z... Z... zrobisz, zobaczysz, jaki będzie odzew i... No, no Znaczy, pewnie mi zajdzie jeszcze, wiesz, miesiąc, dwa, zanim skończę, bo ich jest dosyć dużo, bo ich <śmiech> tam jest 20 było chyba w podstawowym boksie plus tych od szwagra, co zostałem, to ich będzie... No niecała trzydziestka, powiedzmy. 25, 30, coś takiego. No. Okay. I, I moje główne nemesis, czyli powtarzające się skalpty. Bo jak no. każdy jest unikalny, to wiesz, bierzesz nową figurkę i masz taki wiesz, efekt, uuu, coś nowego, nie? Tego, o, tego wiesz, tego ten. I teraz, które kolory zamieniłeś miejscami, żeby było tak, troszeczkę inaczej, żeby było troszeczkę inaczej, wiesz? bo masz dwóch tych samych kolesi, ja, więc zazwyczaj robię tak, że ma malowałem, wiesz, yy, stack kolesi, hmm. I tego, którego malowałem pierwszego, dopiero brałem jak, po pomalowaniu jako ostatniego, nie w następnej. No, no ja teraz się tak przy, przy, przy Zombie o czym później powiem, że jest po siedmiu każdego rodzaju. Jest y, pięć rodzajów zombiaków chyba czy sześć? Dziewięć figurek, dwóch tych, no to nie jest siedmiu po siedem chyba, jeśli dobrze pamiętam. Siedem mm. rodzajów, rodzajów zombiaków, po siedem wzorów każdego. Znaczy no, po siedem sztuk każdego wzoru. Och. I też później ustawiłem sobie ich, i tak, dobra, temu brązowe portki, temu niebieskie portki, temu czerwone portki. Dobra, kończy mi się kolor, żeby to była jakaś spójna... Tak, op... albo, albo, za, albo zaczynasz tak, że... No, tych nie używałem, ale one w ogóle do siebie nie pasują, albo na przykład nie podobają mi się, i tak męczysz po prostu je Dlatego, jak to, dlatego bardzo fajnie było to, że dają dzieciakom te modele do malowania. I one po prostu pociaptały te modele, porobiły, pobawiły się, i one nie myślały o tym, czy to będzie tak samo, czy nie. I są najbardziej i najfajniej różnorodne. Jak jak ja wam otworzę pudełko, to będziecie mogli powiedzieć po kolorach, e, że o, To, to... się tańczą na nie wyrzegał. To ty malowałeś, to dzieciaki malowały. To ty malowałeś, to dzieciaki, to dzieciaki, to dzieciaki. to dzieciaki. Następnie. Ale wiesz co, jak wrzucałeś nam co twoje dziewczynki, pomalowały chyba dwóch orków. I... I naprawdę, jeden na z wypasie. tego, co pamiętam, wyszedł. No tak, one były spoko i to dziwo Natalia, która jest troszeczkę mniej utalentowana, tak, tak, tak plastycznie. Manualnie. Manualnie, motorycznie, jest tak trochę, trochę słabsza. Ona lepiej sobie da radę. Nie trzeba zaznaczyć, to że te orki były. E, brązowy podkład miały zrobione e, i niektóre rzeczy me metaliki miały wyciągnięte. Mm -hmm. no, po prostu kontrasty są na to położyły. Były tak wyciągnięte do jakiegoś tam beżu, nie? Dobra, kontynuuj, może nie. Masz, tak, znaczy, jedna rzecz, którą chciałem wspomnieć, bo w zeszłym roku, w październiku, wypadła dziesiąta rocznica mojego bawienia się w to hobby dzięki obecnemu tu wincowi. Yy, I wtedy w pierwszy wieczór pomalowaliśmy po jednym World Głównie I dlatego, sobie... że mieliśmy czerwone farby tak. i chaosowe modele moje. Tak. E, I sobie zacząłem, bo odkopałem stare zdjęcia z tamtego czasu, y, ówczesnych chaosników, których malowałem i Marinesów, których malowałem y, i po prostu sobie to odtwarzam. Y, także tych Ward Bearerów, no tam dwa oddziały zrobiłem, jeden dziesięcioosobowy, drugi pięcioosobowy z Close Combat Weaponami, to jest międzynarodowy znak oznaczający Close Combat Weapon żeby nie pomówić z czymś innym tak. z innym międzynarodowym znakiem. No i tak, no i fajnie było wrócić do starej, starej, starej armii, którą w ogóle nie przewidywałem, że będzie armią, ale już tych Bearerów gdzieś tam, między projektami malowanych się uzbierało Lord Terminatorce, początek oddziału Terminatorów, początek oddziału za oddziały CSM-ów w końcu coś z tego kiedyś... Od... Wszystko, od... Wszystko, od... wszystko modele oldschoolowe, czyli nie stosuję bitsów, hmm? znaczy w chaosie masz tylko facebook no tak, tak. Nie stosuje bitsów, które się pojawiły na rynku później niż w 2012, czyli wtedy, kiedy jak wszedłem hmm. do hobby. Czyli na przykład chosenów z Dark Vengeance jeszcze sobie mogę pyknąć, ale tych czoszenów, co teraz wyszli, czy hawoków, czy CSM-ów, nie. Do tej armii nie. Do hmm. innych spoko, ale to będzie oldschoolowa armia... O, old co, by, co by było, gdybym wtedy był konsekwentny i nie, nie poprzesał na pierwszym World bearerze, tylko pociągnął Warbearerów dalej. Nie? Coś takiego jak ja zrobiłem z Danicu, których sprzedałem tam do mnie. No tak, to robię sobie to nostalgiczną armię z Lazimieją. Kupowałem tak, wszystko, no, tak. najgorsze w w te gargoyle, wszystkie obrzydliwe. Które się, się nie Ale one mają czar swój taki. Ja, swój jak, czar, jak, jak, tak. jak masz całą armię tak zrobioną, to ona trzyma jakby... Z tym jeden styl. Tak, z tym carnifexem, skrimer, I ma to, ma to swój, wiesz, ma to, ma to swój czar. <laughs> Prawie tak dobre jak King Obiłan yy, Obi-Wan tak? <laughs> Nie, Obi-Wan Sherlock Kluso, przepraszam. Bo no, był taki Inkwizytor w Rogue Traderze, jak coś. Tak? No, ja to dziękuję. Był normalnie święty, masz, święty granat z tego, w mm -hmm. Antioch, chyba no, gdzieś w jakimś buku. Dobra, yy, i coś jeszcze udało ci się zrobić? Czy to, czy na, to pewno, na pewno, tylko nie będę teraz pamiętał, ale, aha, yy, robię sobie takie one-shoty. To, co kiedyś wspominaliśmy, że <coughs> lubię, jak Warhammer pokazuje różne aspekty Imperium. Mm -hmm. Że nie tylko Marinesów, nie tylko Gwardie, ale też inne rzeczy, więc jednego Castodesa sobie zrobiłem. Mm -hmm. Pozdrowienia dla y, Mrocznego Raju, z którego sobie mogę zrobić taki myk, że nie muszę pudła figurek kupować, tylko bicy na jedną figurkę sobie zamawiam. Y, także tak, Casodesa jednego zrobiłem. Y, jednego teraz sobie skleiłem, będę podkładował jak przestanie ta biała suka padać. Y, jednego tego z Kitarii Rangera. Mhm. Y, kupiłem, bo był w dosyć dobrej cenie, navigator z Blackstone Fortress. Mhm. I też tego pomaluję. I no i oczywiście też robię te moje pojedyncze modele różnych pułków w gwardii, więc teraz y, też z wrocznym grają kupiłem głowę w kapturze, już nie będę, mm. to jest fantaziaka. Y, maska gazowa z Kadian Komand składu, reszta żołnierza normalny kadianin, tylko te spodnie takie y, z mm. płaszczem. I to jest majazman, majazman, majazman. Coś tam, no tacy w czerwone kapturki w Warhammerze, tak, w czerwonych płaszczach z kapturem, z maską gazową, tu normalnie lasgan, wszystko i tak dalej. Także to będzie kolejny ziomek do mojego oddziału mieszanej gwardii, tak? gdzie masz, każdy, każdy jest, mam tam Mordian, Iron Guarda, mam jednego z sniperką. mieszany oddział, jako jak go dobrze rozbudujesz, to możesz do to klitymasy też zrobić. Teoretycznie też. Bo tam też są wszyscy właściwie gwardziści, tylko mają swoje różne specjalizacje, no i można mm -hmm. umo um umownie zastosować. Tym, można, o tym, można może... nawet użyć Rulców Kriegów, tak, czyli veteran guardsman no tak, tak, tak, tak, tak, tak, o to mówię. Także tak, no, tak jak pewnie zauważyliście od czasu covid COVIDa, nawet jeszcze przed y, malowanie pod kątem grania jest tak, to granie jest gdzieś tam opcją, a nie przymusem, tak? e, Natomiast coraz bardziej idę właśnie w to, co bym chciał mieć na półce, to co bym chciał pomalować, żeby mi przeszło przez rękę, czyli właśnie te różne aspekty imperium, tak. Marvel, który zawsze mnie pociągał i w końcu pociągnąłem za spust i go pomalowałem. Takie rzeczy, no, że, żeby mieć fan nadal z tego. Hmm. Zrobimy jakieś fajne zdjęcia tego i pokażemy wam jak to wygląda blisko, tutaj ułożymy zaraz. Spoko. A masz matę taką uliczną? No. O, to najlepiej. O, to się beauty shot zrobił. Mam, mam, mam. To od Playmat mam jakąś taką uliczną bardziej. To na wypadek. Taką futurystyczną no, uliczną, ale, no, ale jest. To będzie po prostu Nowy Jork za 20 lat. Albo zrobimy, położymy zielone tło i... Później. Wstawimy komputerowo, tak. To się ogarnie. Z, no, z Google Maps'ów weźmiemy zdjęcie satelitarne. Lekko, lekko kąt będzie niedobrany. Żeby... Nie, tak ogóle tak Zdjęcie, tak. Nie wiesz... Y... <coughs> Jak kieskówka z nami szkocką kratą, że się rusza, kwiatkowo się rusza, a rzeka, się rzek... tak. Budynki na rzece i skylight Nowego Jorku. <coughs> no, także tak. No. Pamiętaj, ja. znaczy, polecam to każdemu, tak, żeby malować to, co lubicie, to, co wam się podoba. Bo to, co jest obecnie metą, nie wiem, to, co teraz rozwala wszystko na stole, to to rozwala do nas. Za inaczej, ale... z, zależy jaką macie motywację. Jeżeli waszą motywacją są łzy przeciwnika i no was tak, ta no to popycha do malowania to, dalej, Jeżeli to, to łzy przeciwnika są motywacją, to pomalujecie na odwalcie, żeby było trzy kolory. Tak? No, nie, nie inaczej. Ja bym ja, ja patrzył do tego. Jeżeli motywacją są dla was łzy przeciwnika, to wyłączcie ten podcast i spieprzajcie. Po prostu. <śmiech> w sumie. I mam w dupie, czy macie pomalowane model bo i tak z wami nie będę grał. Chyba, że interesuje was podejście alternatywne, tak? jakie ktoś inny może mieć. Ale no tutaj żaden z nas nie jest specjalnie dobry w graniu, nie, powiedzmy. Ja, ja ostatnio sobie to udowadniam, no to jest nie. nie. Ale przynajmniej szacun, że jeszcze ci się chce w ogóle Pół roku się ogarniać uczyłem... obecne rulesy czterdzieckie. Wczoraj, wczoraj zagraliśmy. Pół gry, roku się uczyłem, bo... co znaczą te kropki na kostkach. <laughs> tu to i kuźwa nie wiem, o co chodzi. Rzucają jakieś liczby. Ten mówi, że trafił, ten, że nie trafił. No kurde, nie wiem, umówili się przed grą, czy o co chodzi? Jaki scenariusz grają. E, dobra. E, Iśmy do mnie. Ja pomalowałem. Jesteśmy u ciebie. <laughs> Przejdźmy do, moich, do mojego postępu. Ja pomalowałem, co ja pomalowałem? Pomalowałem przede wszystkim sida. Najwięcej modeli, przepraszam, źle się wyraziłem. Pokolorowałem najwięcej modeli sida, bo nie można tego nazwać malowaniem tak naprawdę. Pomalo, pomalowałem tam dwa modele, czyli nekromantę i furię, no jakąś tam bestię wielką. A resztę zombiaków po prostu pokolorowałem, żeby byli kolorowi, bo nie lubię grać w takim plastikiem planszówkowym. Ugh. A to jest taki miękki, ten taki winylowy plastik? Tak. Jak ci się usuwało wypraski? Znaczy, te linie nie usuwałeś. Znaczy, bo akurat faktem nie było, natomiast były miejsca, że na przykład nie kobietki trzymają rękę, tak, na przykład i tak mają rękę jakoś tak dziwnie, i widać po prostu, że w tej ręce jest taki, wiesz, Próbowałem jedno, przejechałem super ostrym nożykiem tym maestro. I teraz dorobiłeś Lor, że ona pracowała w tartaku i dlatego nie ma palców. Nie, po prostu myślę, żeby pomalować się to na biało, że ona nie się opłata komuś. Spoko. Właśnie, słuchajcie, ja bo ja kiedyś miałem takie y, krzywe pojęcie o Marvel Crisis Protocol bo myślałem, że właśnie to jest plan plastik, nie. To jest normalny, twardy plastik, jak GW obrabia się tak samo wszystko i detale są naprawdę na informacja dla nich, jakby ktoś się bał na przykład z tego powodu ale one są gotowe, czy nie trzeba ich sklejać? Trzeba je sklejać. normalnie na wyprasę wycinasz i tak dalej to bo w zombiakach w sensie nie ma nic do sklejania ja myślałem, że to są takie właśnie gotowce fajny motyw, który nie wpadłbym na to, że ktoś weźmie i coś takiego zrobi ale jak spojrzycie, to jak gdzieś miejsce na wyprasę zostało, albo na końcu wypraski było jeszcze miejsce w maszynie to zrobili formy butelek. Tak. Można sobie butelki. Któryś tu ma kubek ze Starbucksa, tak? Kubek po kawie czy herbacie, mm. tak? Można sobie go zrobić. Czy po prostu wypełnili miejsce, żebyś mógł to zrobić? Żebyś tego... jeszcze miał dodatkowy flavor, żebyś sobie mógł to na podstawkę. A ten ma zgniecioną puszkę na przykład. Nie? Aha, fajnie. Ja otwieram sobie swojego bloga, żeby te, bo też zacząłem sobie rzucać e, zdjęcia. Wy Dwa. widzieliście spody podstawek, ale uwierzcie nam na słowo, są one. No jeżeli takie zrobimy rzeczy. te fajne foty, no to na pewno będzie te rzeczy widać, tak? W e... sensie, że można. Y, y, no, Czy kupiliście kiedyś jakiś box, nawet GW, gdzie było coś, co możecie dać na podstawki? Już nawet nie mówię o czaszkach, dobra, bo czaszki są w każdym zestawie prawie, ale, ale jakiś no, taki... Debris, debris eee, żeby... Tak, było specjalne pudełko z takimi rzeczami. No tak, ale to musisz specjalne A pudełko kupić, zapłacić. Są, tak. są Oczywiście, są za studę, tak. Ba Baterie nie załączone w To jest moim zdaniem bardzo dobra opcja, żeby po prostu dodajesz kawałek terenu. Ehm, to taki, taki dekoracyjny, bardzo fajny. Sorry, to od razu bardziej żyje, tak? Bo masz Nowy Jork w stanie... Możesz sam sobie to zrobić, ale no... Możesz, ale ma, ma... Nowy Jork w stanie rozpierdolu czyli ta, to, co się dzieje w komisach. Na bank tak. jakiś kosz na no śmieci to się przewrócił. <laughs> poczekaj, poczekaj, poczekaj. Uwaga, Wincek. O, Przewrócił je. się. Ej, nie pomalowałem od spodu, powinienem go pomalować. Bo Boże, to tam... takie realistyczne. Faktycznie, przepraszam, od spodu jest niepomalowany. No nie, w ogóle do ten projekt. Nowa moduł. Hashtag tak. model. Kupuj nowy boks i zaczyna jeszcze raz. You have failed. Dobra, to ja, o, abominację się ten model nazywał. Taki duży, duży zombie. To, ja, to ja powiem, co ja pomalowałem w tym miesiącu. E, czy w tym miesiącu? No tak, właściwie, bo zacznę od stycznia sobie znowu tak jak ty robisz, wrzucać na swojego blogspota po prostu, tak dla siebie. E... To jest fajna metoda. Jeden, jeden post, jeden model, tak? No, no ja sobie liczę, po prostu oddziałami. A, zapomniałem, co jeszcze pomalowałem. Dokończyć i tak. Kurde, jest... Będziemy kończyli newsa, a będzie Zostawimy pomal... cię tu. Rynkowe. W każdym razie sobie bandę do Mam właśnie bo żeśmy rozmawiali, że chciałbyś zagrać w Klitima. Ja mówię, dobra, to muszę skończyć bandę. I skończyłem Krutów, ale to w zeszłym roku skończyłem Krutów. No i wzi wziąłem się za chaosowy dublodet. Kupiłem kiedyś. A to, to, jest, to jest na mojej myśliście. Bardzo fajny, każdy model inny. I pomalowałem, tak jak Winsek sugerował kiedyś, no. czyli każdy w inny legion. A, no Bo tu... każdy tam jakiś swój flavor ma, że tam jeden rzuca czary to będzie World Bearer, tak? No ja pomalowałem wszystkich tak samo, w sensie no piechotę. Jak... A w jaki? Czarny Legion? No bardziej coś takiego podchodzącego, natomiast korzystałem tutaj chyba też z ym, ekspresów, i próbowałem użyć czarnego, który jest tam, Black Lotus, się farba nazywa, no to jest najciemniejszy... Czy nie... brzmiało jak Black Legend? Nie, nie, nie, nie dlatego. No, bo ma nazw... nie, ale chodzi mi o wiesz, politykę nazywania farbek tak. przez Army Paintera, tak? Bo Czy nie, jest... tak. wajecho, to jest Express Color, tak? Tak, wyjechał tak, wajecho. Ehm... Co chciałem powiedzieć? Ehm... Black Lotus, farba się nazywa. Jest czarna, więc uznałem, że, że jak tak wymieszasz pudełko, nie? No to pudełka jest czarna i malujesz ją i jest taki czarno-granatowy. Mhm. Także nie jest znaczy, sorry, każdy, każda jakby akrylowa, czarna farbka to nigdy nie jest ja nie wiem, czarny pigment. To ale... jest albo ciemny, bardzo ciemny fioletowy, albo bardzo ciemny niebieski. Masz, ale masz AK czarny, który jest czarny-czarny. No, nie ma czarniejszej farby, nie widzę czarnej. No może, farby. możliwe. Oprócz tej japońskiej jednej farby, która kosztuje 200 zł za butelkę. Eee, są 300 zł za butelkę. Tam wiesz, taka wanta black, nie? Z czarnej dziury. Nie, to jest tak taka, że pochłania. Strat, jest po tak pomalowane. Pochłania każdy rodzaj promieniowania. Pochłania światło. Nie, <laughs> to, znaczy, no, na ale to ale polega pochłania światło. To jest farba zrobiona z tą miksturą Vanta Black, która pochłania światło, Nie ma refleksów, ni mhm. nie huja Nie ma. Ta farba nie ma refleksów. Przejeżdżesz tu z tym paluchem już ma. -nie, nie, jak nie ma ją kupujesz, ma. to od razu Zalewę w piwnicy zaczynają się kultyści gieździć. maski, złotło. Technologia czarnej dziury. W hermciazie. Nie, Black Body Radiation to się mówi. Ale pomalowałem te inne ramienniki, tam jakieś pancerze, pomalowałem tym, tym, tym Black Lutusem. I się okazało, że to jest właśnie taki granat. I tak na początku był taki... Ee, Kijowo, bo to nie jest czarny, ale kurczę, fajnie to wygląda. E, fa Fajna taka odmiana. Sary, no, jak malowałem panią Nataszę Romanow, hmm? no to też, to są tam Stegadon style green, jakiś tam hmm. Fenrisan gry i tak dalej. No bo jakbyś to zrobił w szarości, to ta figurka by była po pierwsze nudna, po drugie by ginęła no na podstawku, tak? Dupkę odwróć. <laughs> Tak, Zumuję tak To, są, to, to, są, to są niebieskie, to są po prostu cienie niebieskiego. Ale twoje oko to jako jest, jest, Tak, tak, to tak? Tak czarny kolor, dokładnie. Mm. No dobra, e, idąc dalej. Pomalowałem oczywiście abominację do e, Zombie-Sidea. Patrzę tak tutaj w górę, bo leży cały czas pudełko, które później chyba pokażę, jak, jak pokolorowałem te modele. A zrobiłem. I ja to jest dla mnie e, mistrzostwo świata, które zrobiłem. Że... A powiedz mi, czy ta legenda miejska jest prawdziwa, że w plastikowemu też ręce odpadają? Czy nie? Nie, nie. W <laughs> skarowiciela się, pomalowałem go i kupiłem, to To nie jest model, który kupiłem w tym roku, ale przyszedł w tym roku, więc stwierdziłem, że muszę usiąść, usiądę. To skądś ty go brał z marca. No nie, bo zamówiłem go przed nowym rokiem, no to przed nowy, aha, no, aha, wiecie jak GW ostatnio robi dostawy, więc na kawałki. No i przyszło mi, odebrałem ze Stagrafu i zrobiłem streamer, na którym go złożyłem. Spodkładowałem i pomalowałem, jest do takiego... No, Ale wszystko jednym posiedzeniem? Za jednym posiedzeniem, o, trzy, trzy, trzy godziny chyba mi zajęło. Nie jest to model na wiecie, na kontrast, nie jest model na... Do gablotki nawet bym nie powiedział. Ale na czy znaczy na 3 godziny poświęcone na model, z gadaniem jest Najważniejsze, czy pasuje kolorystycznie do swojej armii chaosu. Pasuje idealnie. No to o to chodzi. Tak? I oczywiście jest, jest to malowane tą metodą, którą ja zawsze wychodzę z założenia, że mam pomalowany model, zawsze mogę do niego wrócić i dorobić do niego rzeczy, bo nie jest tak zrobione, że już się nie da nic poprawić. Nie, no i trzy, że wygląda znośnie. Wygląda na tyle znośnie, że nie nazwałbym tego kolorowaniem, tylko malowaniem. no bo tam jakiś tutaj detal zrobiłem, takie jakieś cieniowanie, twarz mu tam wyciągnę i tak dalej, ale zawsze można wszystko zrobić lepiej. E, druga rzecz, którą zrobiłem, e, znaczy oczywiście wszystkie zombiaki, no cała reszta zombiaków i nakromanta, których musisz sfotografować, ale największym osiągnięciem to było y, pomalowanie całej armii do w dwa dni. Usiedliśmy tutaj z Pawłem z, z, z, z hegemonem. Każdy, każdy anglojęzyczny youtuber ma jakieś wideo w stylu Can you paint a Warhammer army in 24 hours? 48 ja hours, 12 ja to... hours. Także powinieneś najbardziej na zmonetyzować biorgem. to przedsięwzięcie. Tak? Ja też będę miał, bo nagrywaliśmy proces tego. Rozmawialiśmy tylko, że będzie to na kanale Epicentrum. Będzie to po angielsku. Nie? Bo tam chcemy robić taki content. Mhm. E, także tak. Czy... No to, to ściąga wyświetlenia. Tak. 33 modele. Zrobione naprawdę na fajny standard z użyciem tego Rust od. Yy... AK? Nie, nie, nie od AK. Do takiej małej firmy. Dirty jest. Down? Dirty Down. Tak, zrzucę. Tak, I to jest... Się... to jest to, co jest prawdziwą rdzą, czy to jeszcze inna? Tak, to jest to, co jest prawdziwą rdzą. musisz to na, na dobę zostawić i faktycznie no, cię no no, no, no, no. I, i się za taka... Bo To jest faktycznie po prostu żelazo, które się utlenia, nie? Tak, robią, y, masz Bo... aktywator. Mm. Tu, tu, w tym są zmieszane, ale teraz w Stagrafie będzie taki jeszcze produkt Amomiga, który masz aktywatory. Mm -hmm. I są o dwóch poziomach oksydacji. Dwa poziomy oksydacji, będziesz mógł sobie zrobić taką. Utlenienia ponoszą. Tak, no, ale tam się to Albo możesz iść da apteki kupić wodę za 2 zł i będziesz miał dokładnie ten sam efekt. No, pomyślał o to. Ale musisz mieć tą, yy, jak się nazywa, yy, ten metaliczny. Yy bazę musisz mieć. No tak, oczywiście, no. że tak. No tak, tak, tak. mówię, zamiast tego aktywatora to to jest pewnie chemicznie to samo. Podejrzewam, że tak. Jak to większość, piaseczek, który macie na figurkę, to też jest zwykły piasek z piaskownictwa, <grym> że odsypany, no. odfiltrowany. Odfiltrowany, dokładnie. tak. No. I z naklejką. Jedyne, co może być zrobione z Niemiec, więcej, to jest przepuszczone przez, przez wrzącą wodę, przez ileś tam minut i później wysuszone. Albo właśnie, w piekarniku, tak? tak. Na, na w piekarniku 100 no. stopni, na pół godziny. Tak? Żeby, się no, żeby organicznych żeby nie było, no, nie było no, żadnych, tych, tak. tak. żeby ich nie pozwali po prostu. No. I, no i to wszystko tak naprawdę. No, teraz maluję jeszcze mmm, maluję jeszcze co ja maluję. W tym miesiącu w styczniu prawdopodobnie skończę jeszcze drazara. E, no ale to. Mniej to się jest ma... darkeldarski tak, bohater, tak? Z tak, tak? Tak. tymi dwoma takimi pasakami podwójnymi. Tak, pokażę ci później tam leży. Tak. Tak, On ma tak, całkiem tak. spoko Flaw i pamiętam, że ten nawet jego nie. stary model się nieźle trzymał. Mhm. No i um, coś to co zrobiłem właśnie ostatniej nocy chłopakom wiem, że moja hobbystyczna DHD nagle odpaliło się. Miałem mi spać i nagle tak mówię, kurczę. Pomalowałem coś innego, bo już mam dość Black Legionu. Muszę usiąść do Black Tantarów, do Black Tantarów i tak mi się za bardzo się nie chce. Muszę zrobić coś innego, zupełnie inne kolory. I wyciągnęłem swoich custodesów i zacząłem składać motorki, żeby coś na złoto pomalować, żeby porobić Drybrasze. I widać się stąd. Tak, widać się stąd, leżę na stole, bo oglądam jeszcze filmy <śmiech> I, ten, i, i, i malowałem. Także tutaj jeszcze to no, złożyłem. No i tyle tak naprawdę. Ty coś miałeś do czegoś wrócić? Tak, <śmiech> pomalowałem Mika 29. A. Okay. Mam uzależnienie od Miku 29, mam. 7 albo 8 pomalowanych e, i kolejne, nie wiem, 6 w pudełkach <śmiech> firmy Akademia albo Rewel, ale wolę Akademię. Ale, ale bo, one się różnią między sobą czymś? E, no malowaniem. Aha, tylko. Tak. Aha. I kalkomal. Ale na, na, na różne kraje i jakby tak, tak, tak, tak, tak, tak. Przede wszystkim zaznaczmy, że nie, nie sram pieniędzmi to są modele w skali 1 do 144, czyli 1 MIG 29. No, Taki, powiedzmy. Mhm, jest no. Jeden taki MIG-29 kosztuje 25 zł, powiedzmy, tak, Jak trafisz promkę w internecie, a 30, jak nie trafisz. E, także nie, nie jest to jakby, jest to mniej więcej tyle, co jeden intercesor kosztuje. Tak? E, I tak, chodzi o to, właśnie, że są malowane w różne, różne barwy. Zwłaszcza, że no jest trochę producentów, którzy wypuszczają kalkomanie w tej skali. Także mam tam kilka egzemplarzy polskich, jeden z numerem burtowym 40 i Wiltoldem Urbanowiczem na mm -hmm. sterze. To jest ten, który się rozbił w lesie parę lat temu. Jeden taki wyblakły, który stoi w łasku na lotnisku w sekcji mm -hmm. Archeo. Jeden, który teraz kończyłem właśnie to jest w aktywnej służbie numer burtowy 56, w takie to jasno szare już natowskie malowanie zrobione. Mam pomalowanego w barwy Korei Północnej, bo tam też u Kima w tym skansenie używa się migu 29. Eee, mam oczywiście ducha kijowa, którego sobie zrobiłem jeszcze zanim jakiekolwiek kalkomanie wyszły czy cokolwiek, to w zeszłym roku po prostu freehandem ten taki digital camo. Jeszcze ci powiem jedną rzecz, tak a propos kalkomanii, jest tak, nie wiem czy znasz na Facebooku Mr. Decal? No. Taki polak robi... Tak, że można sobie zamówić oczywiście. No. Ja, ja mam papier do kalkomanii i miałem u Kryspina druknąć kalkomanię, już nie wiem ile lat temu mam projekt gotowy, ale odkładam to no. zawsze na później. Y, natomiast teraz już są, no. są te. Y, ukraińska firma zresztą zrobiła Digital Camo i do MIGA 29, i do SU-27, i do SU-25. No. E, SU-24 kupiłem od ukraińskiego producenta, jest w trakcie klejenia teraz zapokładowany. No. E, czeka na pierwszą sesję z aerografem. Znaczy ogólnie całe lotnictwo bojowe Ukrainy chce zrobić, całe lotnictwo bojowe Polski chce zrobić, także Su-22 w pudełku czekającego też już mam, e F-16 F16 mam pomalowaną. E Takie zestrzelone rosyjskie zrobisz? Nie wykluczam, mam Su-34 pomalowanego kilka lat temu w barwy sił lotniczych Rosji, w sumie mógłbym go na wrak przerobić. Także jest, jest jakaś opcja. Ja będziesz chciał go to. Co najmniej kilka już zostało zestrzelonych. Ja będziesz chciał go przerobić, to możemy go tu przynieść i z pistoletu niego postrzelać z kolei. Okay. Realistyczne pęknięcie. <grym> tak. <grym> <Battle> nie <dance. grym> ja, ja, ja myślę, że go wiesz. No możemy... Ja, możemy też go opuścić na podłogę. Nie. Po tak, i za żeby się po prostu pogiął gdzieś tam, wiesz, no. jakieś takie rzeczy. <grym> Także tak, no mam, mam nie ukrywam, no, no jest kuźwa wysoka, jak to mówił pan Paweł. tak? Mam zajawkę na lotnictwo w 1 do 144. Mam też pierwszy samolot, którym leciałem Basa Wizera, mam drugi samolot, A to już który tak, leciałem no, rybasę tak, Mam 737. Tak, mam 737 którym leciałem, który był kiedyś rozgrzebany. Miałem jakieś gówniane kalkomanie z Rosji sprowadzone. To teraz spróbuję to dokończyć. Czeka już na dokończenie ten projekt. No, jest to fajna odskocznia od ludzików, powiedzmy, tak? Mm. I no, też w przerwach między ludzikami sobie właśnie jakieś. Przynewki. ma to przyjemne takie wystarczająco mało tak, No To jest malutkie, to jest fajne i to. Oczywiście, jeżeli mój rasowy, rasowy modelarz, który w tej skali potrafi odtworzyć cały kokpit blaszkami fototrawionymi, oczywiście jakby zobaczył te moje modele, to by pewnie szedł na zawał. Dobrze, bardzo, bardzo współczuję Baj temu się. modelarzowi, nie musi oglądać moich modeli. Super. Ja mam radochę z tego, że je robię i na półce na, czy na, w gablotce wyglądają ok, a jakby głównym atutem jest to, że jest ich dużo obok siebie. I to ro, robi wrażenie. No, tak. Także w tym też nie masz miejsca za bardzo, żeby trzymać przykład w skali 1,48 albo 32. Mm, nie. Żeby się podwieszać pod sufitem. 1,48 danek... to by zajął całą półkę w Detolfie, a nawet bo... <tud> by się nie zmieścił. Tak. A no, pasażera tak. to bym, tak jak mówisz, musiał pod sufitem. Pod sufitem byś go Zabiesię. do góry nogami podwieścić. To znaczy, żeby tam ten. I, i, y, kto, kto w tym filmie grał tego pilota? Denzel Washington, co odwracał samolot do góry nogami, żeby się tam te statyczniki za, za zablokowały. Kojarzy ten film? I się okazało później, że jak uratował tych ludzi, to się okazało, że miał jakieś tr tracy, amfetaminy, czy tam coś. Flight I... 93, tak, ja, taki, taki słyszałem sparki. o tym, nie oglądają, ale już, y, sa samo to, że mi to powiedziałeś, to już jest dosyć absurdalne, ponieważ samoloty pasażerskie są tak skonstruowane, że konstrukcyjnie nie da się ich Ale to pamiętam nie, było, nie, nie, nie da się, nie da, da się nie tak. Stary to nie było na faktach, że facet właśnie uratował chyba. W... Ale to dobra, może jakiś duży przechył na bór. Znaczy, nie, nie, nie, nie takiego, Ja, ja tutaj nie, nie, nie, nie będę negował, wiesz, ani w jedną stronę, ani w drugą, ale pamiętam, że była autentycznie taka akcja, znaczy, że, że gość była akcja, ale to sali sali i grał na... Tom Hanks tak, na rzece Hudson. Tak, to, i to może innym filmik. bani był czy coś? Nie, nie, nie, nie. Kwestionowali jego decyzję po prostu, ale. Tak, to jest autentyczna akcja, że wystartował Airbus, już tam, nie wiem, United Airlines czy czegoś z LaGuardia chyba, czy JFK i stracił oba silniki po prostu. Bert Strike, i dwa silniki zgaszone i szybujemy. No i tam mu, kontrola próbowała tam do New Jersey podpowiedzieć, żeby doleciał, ale wiesz, obliczył sobie szybko tempo opadania i mówi, no nie chuj, nie dolecę i siadamy na rzece Hudson, nie? I tam chyba bez ofiar i nie wiem, dwie osoby ranne czy coś takiego, w ogóle no cud, tak? Ale też miał jakieś nieprzyjemności przez to, że coś tam, coś tam, nie wiem, jakiejś procedury nie dotrzymał czy czegoś, nie? nie? No, bo im utopił drogi samolot i zwiększył im no, koszta naprawy, dlatego, nie, no, dlatego no, nie, miał nieprzyjemności. Nie, to nie, wina, że samoloty, czy znaczy te sobie ptaki wleciały w silnik. No tak, tak, ale wiesz, o co chodzi. Tak. No, korpo jest korpo, tak? Schyłkowy kapitalizm go na schyłkowy kapitalizm. Dobrze, dziękujemy, moi drodzy. Przechodzimy do tematu odcinka, czyli Workomy i wszystkie inne nowości. Wracamy za chwilę, sekunda. Jedziemy z newsami i mamy od 31 października trochę mamy newsów do przejrzenia. Tak... Mamy mniej niż przy poprzednim odcinku. Bez tak? kitu. no. Okej. Okay. Dobrze, mamy y, Astra Militarum. Y... Lord na cyberkuniu. A, to ten jest, o, o to Ci chodziło. Tak. No. Y... Tak, on znaczy, też bardziej model był zapowiadany. Bardziej tylko... sigmarowy, szczerze mówiąc, niż znaczy, ten tak, to, to jest I więcej kabli, więcej, nie wiem, oleju wyciekającego, czy coś takiego. No, gry im darkie jednak, Znaczy. No. Trochę Blanchicu by się to, to jest, przydało. To jest, wiesz co, to jest ogólnie postać, która jest w którąś tam wersją tego Lorda Machariusa. No jest Lord Solar, czyli tak. główny dowódca. Tak, I tam po Gwardii. prostu był zrobiony we flafie Aleksander Wielki, ale 40k, który się tam zapędził w, w krucjatę, na tyle dobrze, że się tym Lords of Terra to przestało <śmiech> podobać. I żołnierze że, mu się zbuntowali. Tak, w ogóle, tak. Że, że rośnie im drugi y, Imperator slash Horus, więc mhm. trzeba było tam udupić, no A i albo wiadomo. Go tak, ten co tam w M35 czy M36 była ta chryja wielka, jak to się nazywało. Wtedy sisterki powstały jakby. Mm, wielka scysja, nie, czekaj. Eee, Schizma? Coś, coś, tym coś takiego. No, w tym stylu. W każdym coś razie coś jest takiego. we Flawie taki motyw, że jeden koleś chyba z y, y, tych skleryków, czyli tych ministorum, tak. no. że miał władzę praktycznie niepodzielną w pewnym momencie, no i pewne chapter Marinesów i tam inne frakcje w Imperium stwierdziły, że trzeba to jednak ukrócić, bo nawet w tym Imperial text to Speech Device było, że ten koleś nazywał się Gołk Van Dyer. Czy już po jego imieniu nie skapnęliście się, że coś jest nie tak. Gołk? <śmiech> <śmiech> to znaczy Gołk. Weź wyżej. Zygi, weź wyżej. Teraz tak, yy, myślę, że wystarczyłoby podziękować za te ochraniacze na końskie nogi, żeby One części... mogą być fajne, tylko je trzeba ubrudzić, je trzeba do, dokablować, je trzeba Jezus. zgrimdarkować, stary. Rzygaj do wiadra. Żegaj do wiadra. Tak Patrzcie, taki... nawet efekty specjalne są. Ja pierdziu. W każdym, w każdym odcinku ryzykujemy życiem, jak widzicie, żeby dowieść wam content który ma 4 miesiące. 4 miesiące. Poczekaj chwilkę, bo właśnie to pomyślałem, że moglibyśmy wrzucić sobie obrazek nasz tutaj gdzieś. Byłoby spokojnie. A, bo nie prezentujemy jeszcze. Nie, nie prezentujemy, a możemy zrobić coś takiego. I możemy zrobić tak na szybko. Nade mną Uuu. albo na szwagrem. A, no dobra. Dobre. Jezus Maria! Kurwa, mechanikom się obstrało właśnie. To i tak nie będzie. <głos> <głos> nie odmówił szantów przed tym. Jak... <głos> Wybuchnie! Jaki Belasarius puścił olej, po prostu O Jezu, moja miska oleju! O! Error, error, error, error 0, 0, 0, 0, 0, Serwitorze, dlaczego nie rypiecie? Ale nie lufą, kolbą Cofaj bazyliszkiem, ale nie tą stroną Teraz markadorem! A założyłeś lebież! Przynajmniej podśnieżają, nie? O nie, kto odpalił łaskanon, Ale obrotowo! Mini odcinek Kapitana Bomby. Ale możemy zrobić jakieś mema, czy coś z tym Belisariusem Colem, jak mu wjeżdżają pod płaszcz czołgiem Malkador. Tam chust wie, co się pod tym płaszczem dzieje, stary. I po co ma tyle mechanicznych tajemnica, macek? Tam tajemnica jest... mechaników, nie? Tam od tu jest Great Rift, nie? <grystanie> <grystanie> Fifty Shades of Call. Wielka szpara Dobra, postanowiliśmy wrzucić swoje ryjki, bo w końcu jak robimy jubileuszowy odcinek, to może chcielibyście na nas trochę popatrzeć Trauma będzie trwała przez całe wideo, a nie tylko początek Okay. Dobrze, lecimy. Co tu można by porobić jeszcze z nim? Czy mówicie, że... Te... Przybrudzić. No, przy, no, Zwróćcie przy... uwagę, ja, ja, ja nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Te nogi są mechaniczne. No są, są mechaniczne. Tak, tak ale, ale wiesz co, nawet nie wiem, jak masz tutaj orzełka tego mm. na, na klacie konia jakby, tak? i tu jest mm. troszkę wolnego miejsca w prawo, w dół od tego, tego. Mm. jakiś węd, y, jakąś kratkę, coś, no, żeby go zmechanizować. Wiesz bardziej, co, tak? mi się też wydaje, że to jest dobór kolorów, że kiedyś jak coś było całe na złoto, to było sanguinary guard. No, A teraz masz całą tak, no. armię do, do drugiego znaczy, systemu. Nie, nie, ma, nie mam nic przeciwko, żeby koleś był flashy, no bo tak, no, mhm. bo jest lordem solarem, spoko, ale, ale dodajmy mu czterdziestowych motywów. Fajnie, że koń ma, o, coś takiego, jak masz ten kabel na szyi mhm. konia więcej tego samego poproszę, tak? Wydaje mi się, że ktoś chciał zrobić takiego mechanicznego konia, który będzie wyglądał jeszcze jak koń i się bał trochę pójść dalej. No może, O krok może. Dwa dalej. <śmiech> Komitet powiedział, że o, tą wersję zatwierdzamy i mm -hmm. pozdro, nie? No, jakiś... Ale tak, nie, jak najbardziej. Sama idea, spoko, tak? Jest to tak samo absurdalne jak, nie wiem, Dead Corps of Creek, ten, yy, jak się nazywają, Rough Riders, tak? Mm -hmm. No gdzie na polu walki w 41. milenium masz konie? Ale masz. I fajnie, i spoko, bo jest to głupie i pasuje. Do no to, że walczą na miecze w ogóle. No nie? tak, Zobacz... oczywiście. No. Bardzo fajna okładka limitowanej edycji. No tak. Tak. fajny arcik, tak. Arcik jest fajny, przybrudzony. Kontrolę? Jest... Kontrol w? w, To zamyka Ci zakładkę. Tak. Dobra. E, dalej mamy czołg, czołg. czołg Rogaldorn. Bardzo. Mi się, mi się bardzo Znaczy? Podoba. Taki super pasuje do stylisty... Bardziej pasuje do stylistyki Gwardii, mhm. niż pojazdy primarisów pasują do stylistyki maristów. Tak bym powiedział no, okay. Taki wiesz, taki liman na sterydach po prostu No, no na w połowie, tak? Między limanem a Bainblade'em Znaczy podejrzewam, że jakby się nie bali To by po prostu To był nowy liman raz Ale ten limany im się sprzedają bardzo dobrze No, może to A, a, a Liman to jest moda z dziewięćdziesiątego roku Tak, tak, tak ale tak. Więc, Ale jest ponadczasowy ain't broken, don't fix it Zróbmy no, tak. po prostu coś e, obok nie? Oczywiście, że tak no i tutaj jakieś tam zasady... Jest spoko, nie, nie, nie mam nic przeciwnego. A, bo to jest porównanie. 10-10, 6-6, 4-8, większa siła, większe tafnes, więcej ran, o 4 więcej ran. Tyle są ataków, liderki no trochę więcej, bo są w, w lepszym sprzęcie. Kurwa. No i ataków, nie ataków tyle samo. No. Działko mają... 6 razy najedziecie gąsienicą. Działko też mocniejsze. No, jest, jest mocniejsze. Jest spoko, tak? A, i coś zmieniony Baingate jest, tak? Tak, po, po, po, pewnie musieli go podrasować ze względu na tamten Żeby bardziej odróżnić, no. tak. Ale nie, no, ja, jeśli chodzi o takie dodatki jakby do armii, to jestem jak najbardziej za i ma to sens, hmm. tak? Okay. Nie jest to primaryzacja. No tego Goff za, założyłeś? Chyba tak, tak. A, to tego Go Frokera. Mhm. No. no, fajny pomysł na Squiga jako ten, odsłuch, tak? Widać, Głośnik. że cierpi. To jest, to jest dobry patent na ich merch, nie? S Squig po roku w Imperor's Children. <laughs> żeby głośniczek no, wypuścili taki. Powiem ci szczerze, jakby zrobili w dobrej jakości taki głośniczek, to może by to nawet kopózby Tak, żeby na, Ta, żeby no. na górku stał i sobie, tak jak. Mogliby to dobrze zrobić. Patrz, to jest. Słuchajcie, Giewu, bo to kurwa może być wasz biznes. Głośniczek mały, który jest bezprzewodowy, na bluetootha, który do I Główna nakładka, którą możesz sobie zdjąć. Nie, nie, to, to, to. I w dupce tego squiga gdzieś na plecach, uchwyt na trzy pędzelki wasze. Że, jak sobie siedzę i maluję, to mam uchwyt. Albo kubeczek na wodę. Albo więcej Woda do, woda do Kubek. elektroniki niekoniecznie. Nie, nie. Może. Kubek w, w połowie i tu jest głośnik? Ja, ja jestem za tym, żeby zrobili jedno i dobrze, niech zrobią głośnik bluetoothowy. Konces, niech sobie wezmą w partnerstwo z jakąś firmą. Z JBL-em, jbl robi I, fajnie. Tak, na przykład. I niech robią to tak jak Marshall. Marshall robi takie same gówniane głośniki, jak wszystkie inne firmy. Tylko, że wyglądają, mają stylizację na, na z Marszala po Dużo prostu pieca. i gałki takie same, tylko, że zminiaturyzowane, niech zrobią po prostu podobny patent. Też będą pewnie wołać taką samą kasę jak marszał, czyli głośnik za 200 zł kosztuje 800. Plus koszt kosz licencji GW. Hmm. No to mówię, że głośnik za 200 zł kosztuje 800. Plus tak? jeszcze marża dla GW. Nie, ja bym, ja bym zrobił sobie głośnik i uchwyty na, na, na, na ten na. No dobra, no, ale gofroker jest ok i ma klimat, No, pas tak? pięciostronowy Ma czapkę slasza i w ogóle jest spoko <głos> Tak jest, cylinder jest bardzo stylizowany na slasza O, tu jakieś malowanie jest, możemy tu wejść? Jak bardzo chcemy Zobaczymy, co jest jakieś różne malowanie tego modelu, chyba Tak? Czy, a no, o, to, to jest bardzo ten, jak to się mówi e... <śmiech> Slepczop Sla nie. nie ten, Prince Yeah, Prince, tak Prince tak, to jest albo wybrało. bardzo jest ten, at sowo hermetalowo. No, Ale też. podstawka ładnie zrobiona, jako był ten ten. Marmurek, no. Marmurek. Mm -hmm. O, ten ma fajnie podstawkę zrobioną. Spoczko. No ten na jakimś fajności. Na traku. No, jeszcze pragnę. rogi ma doklejone. Mm -hmm. <śmiech> A i, i, i, i te. <śmiech> o, ten no, fajnie jest OSL fajny. Szaf... Fajnie, fajnie zrobiony. Kto tu ma, no? Chris Frozen jakiś? O, no ten jest Tu są fajnie zrobione cieni na twarzy. W ogóle fajnie skóra zrobiona. O, spoko. Koniec. Co tu mamy? Nowe zestawy? Nowe, na... No, na święta były. No, <laughs> Battle Force. Już wszystko jest sold out raczej. Bo to jest co? Yy, Breaking dobra. news. Z <laughs> ostatniej chwili. Tylko u nas zobacz. <laughs> Ten news nas tak złamał, tak. że Ta, dopiero. Tak, to jest... i clickbaitowe tytuły. Trauma opadła. I jedyny dobra taki. <laughs> dobra, znaczy tak, przyznam szczerze, że jeden boks mnie tu kusił. Jeden boks mnie to kusił. No, y, Thousand Sunny. Bo chciałbym sobie kiedyś pyknąć sanów i bo kiedyś miałem armię Tauzensanów, którą sprzedałem, ale to byli starzy Tauzensani. Chciałbym sobie kiedyś też Magnusa pyknąć, tego czterdziestkowego. To są dużo rzeczy, które bym chciał. I tu była cena dosyć korzystna, bo jeżeli dobrze policzyłem, to coś około 150 zł się oszczędzało na tym boksie w porównaniu, gdybym chciał kupić te rzeczy wszystkie indywidualnie, nie, źle, co nie, nie zmiana... źle, źle, źle, wy, źle mówiłeś, yy, wypieprzało się 150 zł tych mniej na figurki. Tak, no nie, oczywiście, mówimy cały czas, obracamy się w modelu GW, tak, który mm. jest absurdalny, ale tak, no powiedzmy, że gdybym się miał na to zdecydować, to to by była opcja mniejszego przejebania kasy, niż kupowanie tego pojedynczo, tak. Yy, ale stwierdziłem, że ostatecznie nie yy, i jednak tego nie kupiłem, natomiast wprowadziłem sobie taką politykę, no coś pożytecznego robię w takim sensie, że jeżeli coś mnie nachodzi, że o Jezu, ale bym sobie kupił, ale fajne, ale, ale, ale muszę to mieć, ale bym sobie to kupił, to myślę, ile bym na to wydał i albo tyle samo, albo mniej yy, wchodzę na się, pomaga i na przykład no, na jakieś chore dziecko czy coś, tak? O, aż tak czy... Żeby, żeby nie... Żeby nie mieć tego moralniaka. Żeby moralniaka, nie powiększać nie pod powiększać prysznicem, sobie... lo, jedząc lody. Tak, to no, Problemy pierwszego świata. Ale mówię, no przynajmniej, może to jest jakieś takie, no, nie wiem, leczenie sobie sumienia, tak? Wmawianie sobie czegoś, ale przynajmniej jakiś tam skutek pożyteczny z tego jest, bo naprawdę są ludzie, którzy bardziej te kasy potrzebują niż ja i... Nie potrzebuję mieć większej sterty pudeł na szafce, tak? Jak będę miał mniej rzeczy niż teraz, to mogę rozważyć, żeby coś kupować. a To, to, to by była fanaberia, tak? Bo to by leżało. To by leżało rok albo dwa, zanim bym się za to zabrał, tak? No i podejrzewam, że za rok, dwa będziesz mógł to kupić w takiej cenie, Może być nawet tak. Game of the Year Edition. Ja nie możesz sobie... Znaczy, ja... ja nie mam takiego czegoś, że, że, że, że muszę mieć. Kupuję rzeczy, które po prostu będę chciał jakoś używać, coś w jakimś... No nie wiem, e, szybciej lub później. Nie, ale y, może dobrym pomysłem byłoby na przykład zrobienie sobie pudełka, że napisam właśnie Court of the Crimson King, tam sobie wrzucać? Może... No właśnie może tak, zrobić w sobie W ogóle zwróciłem właśnie uwagę, że Court of the Crimson King to jest kurwa totalnie totalnie zderzniety tytuł płyty King Crimson zespołu. Tak, no. no. Tak. tak mi teraz tak, zwróciłem, tak, zwróciłem tak, uwagę tak. na to. I to był w ogóle ten Right of War, jeśli się nie mylę, to był Right <coughs> of War w y, Horus Heresy, gdzie brałeś y, tego <coughs> brałeś Magnusa i dawałeś mu ten Obstawę Terminatorów. segment no. e, Tylko oryginalny content w GW. No, nic, jest, nic nie, nie, nie. zrzelamy. I broń Boże, żebyście coś od nas wzięli, bo nasi prawnicy was dojano, ej. Tak. Ale King Games w ogóle y, nie może się przyczepić. <coughs> no Dobra. Um, wow, może o, liczby. to jest fajne, bo to zazwyczaj nie piszę o rulsach, ale tu mm. y, tak. No przyznam, że przeczytałem tylko na główek, ale że będzie jakaś opcja mieszania regimentów w ramach jednej armii. 15 I doktory no, możesz zrobić 93 trzy tak tak, tak, tak, tak. Lepsze to niż w Space Marine. Nie? No przy tym jak ja mam, wiesz, oddział Kadian, oddział Kasrkinów kadiańskich, mhm. oddział, trzy oddziały krigów, oddział jakichś tam mutacji Kadian, ale z innej planety, Atruscan, Snowhounds, mhm. oddział, gdzie każdy koleś jest z innego regimentu i tak dalej. No to fajnie, jakbym kiedyś się zdecydował na 40, że w Rulsach będę mógł grać jako różne regimenty, a nie, że wszyscy są jednym. Tak? A tej trochę masz już teraz, nie? Trochę mam, no. Tak, z nienaska gdzieś na w tle to się rozrosło na dwie półki w Detolfie. Cieszę, ile byś to punktów, no? czy można być już tym zagrać? Musiałbym jakieś... policzyć zobaczyć. zobaczyć. No. Bo tak, bo dwie półki w Detolfie Gwardii to niekoniecznie musi być więcej niż 60 punktów. <grym> Combat Patrol. <grym> nie ma Combat Patrol, są Combat... Tak, Patrol, tak, Patrol. Tak, tak, tak. No ale to można by zagrać kiedyś. Tak, po prostu nawet na te. Wiesz co, y, wczoraj. Y, Jak wejdzie dziesiąta edycja i uproszczą Nie Uproszczą, bo wiedzą, że ósemka im się najlepiej sprzedawała, Aha. a ósemka była uproszczeniem. Okej okay, zobaczymy. No, ja słyszałem, że... Zobaczymy, co im marketing powie. No. Ja, ja, ja, ja słyszałem już no, plotę na tą dziesiątej edycji i nie. I... No, Aha. no to, e... to, to, to dalej nie będę grał. Ale no. ja, ja, zagrałem ostatnio na bardzo przyjemny format. 750 punktów. Mhm. Bardzo fajnie, pokażę ci później co tam jest w, tym, w takiej rozpisce. Grasz na mojej planszy i wczoraj zagraliśmy ze śniegiem. No fakt faktem, jedną grę do trzeciej tury, bo mnie bo mnie mute, i drugą grę do drugiej tury, bo już nie było co zbierać po mnie. Nie, ale bardzo fajnie się, wiesz, bardzo mały format, bardzo mały stolik, można sobie z boku mnie stanąć na tym stoliku i zagrać. Mhm, bardzo mógł. fajnie, bardzo, bardzo sympatycznie. No dobra, czyli to jest po prostu kwestia tego, że można mieszać argumenty tak, tak. i bardziej fluffowo sobie zrobić y, swoje rozpiskę. No i co tutaj mamy? World Itarsów zapowiedzieli pewnie pierwszy raz. Jo wtedy. Są bardzo dla mnie hit and miss. Niektóre modele wyglądają super, a niektóre wyglądają oh. Mi się podoba. Mi się podoba. Kiedyś na pewno bym chciał upolować to, bo jest to w klimacie tych, których kitbashowałem. Bo kitbashowałem World Literów z CSM-ów, tych nowych, z, 2020 I, z, tego, transie, z... i Blood Warrior'ów z Sigmara. Mhm. I skutki były, powiedziałbym, dosyć podobne do tego, co oni wymyślali Skutki tutaj. były opłakalne. <laughs> I, patrz, I tu jest tu jest to, co mi na Lordzie Solarzy brakowało. Mm. Jak ręka trzyma ten coś, co? coś, ten topór, tak? Kable z ręki, tu idą jakieś rzeczy, jakieś planczycowe dziwne, wszystko hmm. tu się dzieje jest gęsto. Ale po co to luka Nie to wiem, chodzi. ale fajnie. No to właśnie, super. ma być. No. <laughs> tu jakiś ten korek od y, wymiany. Jak oleju w Matrixie od podłączania się. To do, do zbroi. Nie, to zbroi. Właśnie, bo to chyba tak, do, do PowerSongu. są, są takie, do zbroi. No no, no, no, no. Jedyne co to. Jedni z nich mają taki dosyć głupi flaw, że są opętani przez 8 demolów raz Tak, flawu nie czytajmy, bo jest y, starzysta pisał, tak. Ej, Bounties, idź, pozyzbacz. Eight separate tak. demons of corn. Se, zobacz posestów, którzy są pędani przez jednego demona i wyglądają trzy razy bardziej dyna dynamicznie. A tutaj koleś muszą mieć niezłą siłę woli, żeby osiem demonów tak opanować i tak wyglądać jeszcze człowieka przypominać. Znaczy. Tak? Można było coś innego wymyślić. No po oczywiście prostu. nie ja mówię. oni nie są, nie są to złe modele, wyglądają całkiem nie, są, spoko. bardzo mi się podobają. Te e, też. Tutaj te stopki niedźwiedzia. To Ta, są takie. Duże, nawet na bucie ma, no, zwróćcie uwagę. Tak, tak, tak. Takie orkowe zęby. Nie, no, modele mi się ogólnie tak modelarsko podobają, no są spoko. No, to są dosyć kor ko ko Kornowi <coughs> Poześci po prostu. No, no, no. A to trzech ich jest tylko, okay. Tak, w ogóle, wiesz co, zauważyłem, że przy niektórych ymm, wracają, do tego, ymm, wracają do tego właśnie ilości trzech modeli. Tak, kiedyś trzech Terminatorów brałeś tak, w Laosie. Tak, tak, hmm. no, no i ci kultyści, kultyści kono są bardzo spoko. pytkę. Bardzo spoko. O to chodzi. Kultystów na pewno kupię sobie takich. I też ich można, podejrzewam, spokojnie brać jako takich standardowych kultystów. Na pewno, bo musisz, musisz, mieć, tak, bo tak. musisz mieć kultystów, a fajnie by było, jakby byli trochę inni. No, nie, no nie, tu, jest, tu, tu jest wszystko, wszystko Tylko wiesz spokojnie. co, jak na całą armię, to tak... nie powiedziałbym, że to jest zatrważający ten... Wybór, sculptów, Wybór modeli. Ale, no to, ale to wszędzie dwa, tak masz. Tak cztery, normalny, jak normalnych to kultyst, zobaczysz, to też jest Właśnie. jedno pudło, A. które Właśnie. może się powtarzać. Nie? Czy, wiesz, chodzi mi też o ilość jednostek. Nie? Znaczy, mhm. ja wiem, że tu chodzi o to, żebyś kupił kilka standardowych, na przykład termosy czy coś takiego. A czy wiesz, nie, nie zrobili jakby całej nowej linii, tak jak mm. Zrobili nowych berzerkerów? Mm. Oczywiście, no tak, żebyś mieszał z tymi. Dwa unity, takie, wiesz, berserker mm. do kwadratu, berserker do potęgi trzeciej. No i kultystów. Reszta, Resztę, wiesz, raj, nosy, wszystko mama, bierzesz to, co istnieje, tak? Nie, bo nie ma sensu do, tych, do to robić. Tych, tych bardziej dopakowanych, kornowych pozestów bym zastąpił albo nawet zrobić im podobny, powiedzmy, fluff, zrobiłbym z nich kornowych, dedykowanych Terminatorów, tak jak był ten Lord Zufon, czy coś Zufor, takiego. Zufor, co miał takie... Forge. Chainfista miał z łańcuchem. Oczywiście, fajnym krokiem, albo jakby mądrym krokiem by było, gdyby zrobili upgrade pack do tych nowych termosów chaosu. Na przykład. Żeby, no. wiesz, kornowa korona tutaj na łeb. Tak, i jakieś close Wiesz, tak jak masz w herezji tych Red Butchersów, że to są typowi close combatowi Terminatorzy z wiesz z dwoma brońmi białymi mm -hmm. to podobnie zrobić, tak dać im dwa power czy jakieś dwa no topory wiesz, no i jeśli chodzi o linię modelową to do, dostają primarche swojego nie mm -hmm. to, to jest Andromno. też duży motyw a to już też omawialiśmy że chyba mamy przeset bloodletter blood tak bloodletterów nie blood firsterów. Mm -hmm. a mi się podoba znaczy nie on mi się, mi się to też podoba to też mi się uważam podoba. że jest ok. Tylko no i, że o, za dużo. Takie coś na tym koniu brakuje na przykład. No no, no, no, no, no, Elementu mechanicznego. Ewidentnie mechanicznego. Tam to, żeby bardziej okruszony był Możesz go zbudować, możesz go zbudować temu, chyba coś, w ogóle wieś. jako bohatera. Albo imiennego, marysku, tak, albo tak, generikowego, generikowego. Tak, tak, tak. tak, tak to tak, fajnie tak. wygląda. No. I Warhammer Online Preview. No i to jest właśnie Zły coś? call. Arkifine. Szef y, Mrocznego Mechanikum w 40. Tak. dla tych, którzy nie ogarnęli, jest materiał cały o Wasztorze i Abadonie. Strasznie mnie bawi jego buźka, bo on ma syndrom Imperial Knighta, co, co ja tu robię, czemu tu jestem, Dlac dlaczego wszyscy co, się zabijają mnie trochę dziwi to, że tam w, w tym materiale, że to jest, on jest prawie że kolejnym bogiem chaosu Nie, on chce być bogiem chaosu, nie jest bogiem, chce być bogiem, to zwykły demon Wiesz co, jakiś się, jakiś się tam wypowiadał autor tego jest like no, no tak, jak no, tak zro... on się on się nazywa zrobili, jak Slanerz był w niewoli, to ten The Great Rat był nowym czwartym bogiem. Horndrat, no. tak. <coughs> Ale no, ponoć ten, fiam, jak się nazywa? Fiam, fiam. Czwartym, bo Slanerz był w niewoli. I, A, okay, poza Panteonem. No. I jak się nazywa główny szefu y, Wojowników Chaosu, ten co na tym smoku w wielkim jeździ? To jest y, Archeon. Archeon, Archeon. No, no to Archeon Ponos jak y, Horndrad powiedział jestem nowym bogiem chaosu, to Archeon mu napluwry I poszedł. Czujesz? Ale za, a tam, takie duże, a takie mówią, duże jaja. A mówią, że nie ma dobrego flafu, Sygmarze. <grym> wiesz, co by było dobre? Jak w niektórych komediach jest ta scena, wiesz, typu... ...się popluł. <grym> tak. Albo zapomniał, że ma hełm i napluwł. Na że ma hełm To było, <kurde>. <grym> nic nie widzę. <nic>. <grym> I takie nagle przyćmione przy, przy, światełka przez hamul. No. A nie, to jest jest. Tu masz, nie ma światełek? Wszyscy po ciemku chodzą? No nie, tam w hełmach nie ma światełek. <grym> no, wie. Dobra, e, co tu mamy? Nowy, co to jest? E, now, nowe stare tereny, znaczy to jest Refresh Aegisa. No ale fajnie wygląda. Niech Takie się... Zupanie... połączenie trochę Aegisa z y, Wall of Martyrs, nie? Takie? Wall of mm. Martyrs, tak. Aegis, Defense Line i Wall of Cie Martyrs. Ciekawi mnie, jak to jest do skali do tych starych. Ponoć idealnie pasuje tak, jak stare były tak? rozmiarowo, wiesz? No to, A, to ciekawe, bo ja mam ten Wall of Martyrs, mam Aegisa. A Egis jest ponadczasowy, jeden z najfajniejszych terenów, uh -huh. jakie Tak, wypieczy. i jeszcze modułowy, że go możesz na postawić, milion sposobów. Chcesz, tak, no. tak. To jest fajne, ja no, nie, nie, nie bardzo to lubię. No, masz to, nie? Tak, to tak, tak, tak. I że... to chyba w każdej turze ileś cali jedzie tu przodu? Możesz albo, jechać to, to do przodu, nie musisz, ale możesz. I co, co więcej, masz, możesz zapakować to na przykład Fire Warriorami, albo tutaj nutami. No, nie wiem. Mam nadzieję, że widzicie moją myszkę. Nie, oczywiście, moją myszkę, ale możecie to zapakować tą platformę jednostkami. Po prostu one się chyba nawet nie liczą jako ruszające się, czy, czy może strzelać i... Jak mhm. transport po prostu. No właśnie, nie jak transport, bo transport jakiś jak Jest Jak teren. Tak, jakby teren się tak, poruszał. Tak, porusza. tak, tak, tak, ale w sensie, że no transport na przykład się nie może strzelać. Tym, nie? To było w Kiltimie, nie? W Oktoriusie ten MacWorkshop, nie? Nie, to trzeba było osobno kupić. Aha, to jest no MacWorkshop, który pozwala ci na dorzucenie, wykorzystanie danego custom joba. Dwa razy, że możesz wykorzystać, że custom job, bo teraz jest coś takiego, że... Jesteś upgrade na pojazdu. Upgrade pojazdu nie? i mhm. na przykład jak wykorzystasz custom joba, to w armii możesz tylko raz go użyć, no bo są unikalne. Mhm. A on pozwala ci, że takiego danego custom joba możesz dwa razy użyć. Okay. To jest najbardziej dziwny budynek. To, jest, to jest bunkier z, ze StarCrafta. Starcrafta tak, no. dokładnie. Jeszcze po, Wiesz co, a na górze ma tą wieżyczkę ze StarCrafta przeciwlotniczo zamontowaną. Mhm. To jest bardzo fajny teren. Ta. Tak, ten fajny wygląda. Jest, no i to wszystko, bo... Także bardzo fajne, bardzo fajne tereny są ogólnie. No, co, jakieś zbliżenia jakie, tak. jakie bicy tu są. Jakie te... główki. No, fajne, klasyczne odświeżenie tego. Jak najbardziej. W ogóle... I korony, te korony są wielkie, ale nie są ridiculus jakby, tak? Wyglądają No tutaj właśnie na tym zdjęciu wyglądają ridiculus trochę. Ale mnie, na modelu już, ale już tutaj masz, wygląda spoko, nie? jak masz pomalowane. Wygląda to trochę lepiej. Nie. Proszę, dwuręczne bronie też są... Nie, fajnie, fajnie. To będą fajne modele. fajne Dlatego mówię, ten boks też mnie kusił i też poleciała kasa na się pomaga. Nie ja tylko powiem i Śniegu nie spierdol tego, proszę, bo Śniegu kupuje sobie to armię, będzie ich malował. Co tu mamy? Nowy model Azraela po przejściu Robiconu. Aha. Fajny, bo ma bardzo dużo elementów wspólnych ze starym modelem, który już no trącił myszko, nie oszukujmy się. Nawet do tego stopnia, że ma hełm Mark VII, a nie Primarisowy. No bo to jest niby hełm Lyona, który w ogóle nie wygląda hełm Lyona z heresyjnego modelu. No nie. <laughs> Ale... Ale wiadomo, że Primarkowie mieli różne, różną broń, różne zestawy zbroi. A fajnie zrobione, jak on y, ma hełm, to ten hełm się nie przykłada na tego. Tylko to on trzyma mu pochwę. pochwę od miecza. No. No. Fajne. Watcher in the Dark, tak? To jest, tak? Tak. I standard jest dokładnie taki sam, jak był na oryginale. Także, tak. No To masz ono... o, właśnie, tak. Ale zobacz, tutaj ten standard jest wielkości jego, Tak, taki drugi on, a drugi taki, o, taka aż Nie, Jeśli chodzi o odświeżenia primarisowe. Ból pumpowy ten bolter. Tak, tylko że ból papowy mu przerobili i teraz ma magazynek z boku, czyli coś równie absurdalnego. Ale poza tym bolterem, no zobacz. Na tym nowym modelu. Poza bolterem... To jest jeden z najfajniejszych refreshów modelu. W, w sensie primarycyzacji, nie? Prędzej bym odciął to i przykleił tutaj na górze. No, miałoby to. Znaczy w ogóle ten, Jak, jak to, taka, taka tak. włoski karabinek jest taki. Dla mnie wiesz co? Dla mnie w ogóle te, te. Jak te Bolt Rifles jeszcze, jak zmrużysz oczy, to wyglądają jak 40, to te pistolety, które wszystkie wyglądają jak przedłużony Desert Eagle. Albo Doom Giver. Tak, to tak. Nie, Logiver. Logiver z sędziego Dreda. Nie, nie wiem, jakoś to dużo lepiej ten gun wygląda. Jakby po prostu spróbowali zrobić odświeżoną wersję, znaczy przedłużoną wersję tamtego, no. to by to się lepiej trzymało. Dobra, Looking Ahead? a tu ma? były takie zajawki. A, tych, tych modeli. takich Tak, tak różnych, ta, masz roletki, tu masz, to jest jakaś, nie wiem, Heavy Intercessor jakiś, tak? Coś na style, dar... jakaś, jakąś dziwną broń będzie miał ta, pan, nie? no w każdym razie Primarisowego coś. Tutaj mamy właśnie, to nie jest wasz e... to? To jest... będzie najcik pewnie jakiś, bo im się dobrze sprzedają. Tu jakiś eldarski. Tu Eldar. Eldar z ptakiem I był w jeszcze, ręku. Był jeszcze... <laughs> Był jeszcze Exodus, którego już ogłosili. Tak, tak. I, snikrot, snikrot, jest. Snikrot, tak? I jakiś asasyn chyba imperialny jeszcze. Możliwe, tak Kuledus albo coś. Wzią. No, dojdziemy. Dobrze. Co tutaj do, to do Tak, to jest model na rocznicę sklepu. Jakie będą teraz, jak będzie rocznica sklepu, to będą takie modele. Będzie do wyboru taki skład. Mhm. Albo tu jest, i tu. Tu bym docenił, bo to jest Karadron, który skleił model statku powietrznego Karadronów i się nim chwali. To jest akurat dosyć zajebiste. Fajne, No, fajne. On też powinien coś trzymać takiego. No on jest Ale taki miecz. Miecz. Generyczny, nie. Patrzcie, zrobiłem. Bo to jest. A, bo on to jest miecz z PVA do cosplaya. Nie, <laughs> To też się chwali jak hobby. <laughs> Podobacie się, czy chcesz. A na, na, na OnlyFans możecie zobaczyć, jego drugi miecz. Do, in do innego cosplaya. <laughs> tak. Nie, no fajne. Czy znaczy, podoba mi się nawet ten moment. No, no, jest... Powiem wam szczerze, że miałem na początku, tak jak na tych WOTANów, e, bardzo negatywne uczucia. Strasznie mi się nie podobało. Nie musisz ten... być copyright friendly, bo możesz mówić skłaty. Tak, ale wiesz, po prostu niestety nie o to chodzi, no i sobie wymyślili, wiesz, zmienili sobie wszystko, spoko. E, Jakoś tak nie mogłem się do nich przekonać, wyglądały tak trochę karkaturalnie, szczególnie te takie śmieszne główki. Z głowami gorzej dla mnie wyglądają. Wolałbym chyba z chłomami, żeby nie widzieć tych małych główek, po prostu, że to niby jakieś tam inne razy. Żeby nie patrzeć na tą chłopską tak. mordę, bo mało ochotę wsiąść do traktora i wjechać w do. No, wygląda jak taki, wiesz, ojciec Mateusz jakiś, nie? Po prostu... Czy dla mnie to jest taka armia, trochę jak, tak jak mówiłem, jak a ani, ani nie ziemia? Ja pokazywałam, wysyłam ten obrazek, że jak się pomaluje, pomaluje się motorek, ich, ktoś tam psikał, robił Zenital Highlight na ich motorkach, nie? Mm. miał na czarno pomalowane, położony ten motorek, no i Zenitala, robi, tak od góry Hansko, nie? Jak go zdjął taki kotas, po prostu, bo ma takie. jest taki dobrze <grytka>. tak, i no takie bo, dwa kółka też do... wiesz, Silniki <grytka> po bokach, taki tyłu, kutasek ten... mam. <grytka> to są dopiero kutabajki, nie? tak, tak. tak. <grytka> No, macie Upgrade Pack. Właśnie to jest ciekawe, że wyszli nowi Kadianie i od razu jest do nich Upgrade Pack. Bardzo, bardzo propsuje, dobrze. Bardzo fajnie i powinni Upgrade Paki do wszystkich regimentów tych podoba, takich egzotycznych. Podoba planów. mi się ten grób zrobiony z Lasgana. Tutaj. Tak, fajnie no, zaraz zaraz zaraz To było się kiedyś jakiś I zobaczcie, że tutaj są, jest i ciałko, i nóżki, że nawet tak. z tego można złożyć typa, nie? Jest jest dwóch koleś, dwóch maja nawet może złożyć, bo... Bo... zobacz. Masz... Tak, jest klata. No, jest tank commander, A, czyli... nie, nie, nie ma. Jest, jest płaszcz, tak, głowy, plecaki, bagnety, tkanistry z benzyną, wszystko. Z to jest kapitan jakiejś czołgu, nie? No tam komander, tak. Tak. Tank commander. tak, bo tutaj masz zobacz, korpus, masz nóżki, tu masz korpus z nóżkami, więc masz. Rączek też wystarczy, tak. Spokojnie złoży się Fajna starączka co tam, pasa amunicyjny nie się tak, tak, tak, tak powyżej. a ta o, tutaj. to tutaj tak no, no. Do klucz do naprawiania i toporek, jakiś no. zarobić obcą możesz sobie zrobić jakiegoś pojazdów tak nie tak, tak. byś chciał to jest to jest więcej rozwoju. więcej tego sobie tylko nie nie liczcie 200 zł za to <laughs> o ten ma widzisz i krew By... i to są zrobione totalnie z tak właśnie no medyk tak tak ranny tak, koleś radnego. Tu masz jakieś. Tu, tu już od mówił, że z tego będą memy, że This says you're a heretic, nie? <laughs> o, to, czekaj, na ile ja trafiam? <laughs> Chłopaki musimy wyrzucić piątki. <laughs> Mam tafa 3? Do Co jest? Dobra, preordery. A, no to Arkstaff, Abaddon. Wiesz, nie, e. nie pamiętam. Tu chyba te Battle Force są pokazane. Tutaj możliwe. w bo właśnie Boarding, boarding actions. actions, tak. tak. Cała, cała książka. I w ogóle Boarding Actions to jest śmieszna rzecz, żeby tutaj, tutaj w tym nie ma książki w ogóle, nie? Mm -hmm. Ten boks kosztował ponad 600 zł. Ty Musisz dokupić książkę. Dobra, strzelaj, jak, jak, w jakiej cenie jest ta książka? no, no Stuwa, i... nie? nie wiem. <laughs> Acha. 175. Aha. A będzie? 6? 4 są na razie tak. Że to będzie, będzie Abaddon, Angron i będzie Wasztor? i czwarta jest jakaś niezapowiedziana nie jeszcze. Nie, nie wiadomo, ktoś po, podobnie podobnież ma, ma być jeszcze więcej. E, ktoś tam gdzieś na internecie zrzucił liczbę 12 książek. Games Workshopie, jeżeli to oglądasz. Fuck you. E, A takie podwójne to ode mnie bo, bo mogą dostać, no fuck you. E, Arkes of Amen Grand Tournament. Nie? No wiesz co to jest, są wszystkie te aktualnie nie zasad, misji, sekundarek, wszystkiego co potrzebujesz, żeby grać, jeśli byś chciał grać kompetytywnie, nie? Tak, ja Cię słucham cały czas. Nie? Cena nie jest tego duża, bo to jest jakieś 80 zł, więc to, nie, to jest jeszcze przyzwoite. To kupujesz czas na e, dwa razy do roku. E, wiesz, ile wysłałem tego na sklep? Po jednym. Kurde, zresztą musisz ciąg dalszy problemów z drukiem, tak? Nie, na... nie, nie, nie, nie, nie, nie, bo możesz zamówić sobie od nich już poza tą y, główną y, dystrybucją. Ale do sklepów masz, masz zapowiedziane, dostaniesz jeden, tak. Więc to jest takie na zasadzie, dostaniesz jeden, żebyś mógł go skserować i rozdać, bo takie powinien mieć podejście sklepikarze. No. Bo to jest po prostu hamstwo, To jest po prostu totalne hamstwo. To jest coś, co potrzebujesz, jeśli chcesz grać kompetytywnie lub też. nawet nie kompetywnie, chcesz grać w match play, nie? Czyli ten taki zbalansowany mm -hmm. jak najbardziej. Ligę jakąś, tak, w sklepie. Ligę, ja po prostu chcesz na zasadzie przyjść z, z armią i zagrać. No. E, co to jest? Iron Hands Mars. No ta, grupszka, grupka Iron Handów, grupka Salamandrów. Ech, z White Scarsi. Ech. No, jakieś tam boksy. A no, Space Marine Heroes, Ech. których mam wszy wszystkich z pierwszego sezonu, a tutaj wychodzą... Tylko inaczej pomalowani po prostu na Blood Angel, a wtedy byli na Ultrasów, ale no, no są, to, są to fajne Dla tych, którzy modele. wtedy się zapali. B bardzo polecam, jeżeli lubicie, jak to się teraz popularnie mówi, firstbornów, to to są jedne z najfajniejszych modeli firstbornów, jakie można mieć. No, mają poprawioną lekką skalę. Tak. I dynamiczne no. fajne i w ogóle. Kostki, które są totalnie nieczytelne. No tak, powodzenia. Bardzo fajne. I zwróćcie uwagę, cena kostek się chyba diametralnie nie zmieniła, a co jest innego? No. Jest ich Mniej. kurwa tylko 15, a nie Ta. 20. Ciekawe, czy GW zacznie sprzedawać Proprietary i latareczkę ze znaczkiem GW, żeby odczytać co wyrzuciłeś na kościach. Do tych by się przydało, nie? Ach, kurde. No, tak. Dobra, boarding patrole. Teraz na nasze. Tak, Star nowy, nowy, nowy format małego grania jakby, tak? Ale wyglądam to naprawdę bardzo fajnie. No, powiem szczerze. Okej. Okay. Nadal jest soforty Pod, Podoba mi się to, że. Zjeść niżej, no, niżej. No, niżej, niżej. Niżej. Niżej, niżej, no. niżej, Stop, dobra, okej. Okay. No. Masz y, małą gierkę na małe punkty z abadonem do tak, no, to, no. To, to w dalszym ciągu GW czekamy na. Dodatek e, do Kiltima Lords of Heavis. Heavis. <laughs> Super Heavis. Ale wiesz co, so, są niestety tacy ludzie. Masz 17 bardziej sufa, ja mam Baneblade. <laughs> I po prostu przyjadę po tobie. Tak. Nie, no masz tutaj pięciu Space Marinów i dwudziestu kultystów. I, I Abaddon od odspojada. <laughs> Czyli drobny charakter. <laughs> Czyli wiesz, de facto primarche, nie? Ale dla tych kultystów. O, powiem ci szczerze, purposes. dla tych kultystów kupiłbym tego boksa. A Abadona nie potrzebuje, ale jak ktoś ma do sprzedania tych kultystów, to ja z chęcią wezmę. No są fajni. No dobra, Battlefleet, Battleforce. Battle tak się nazywają w tej książce Bale Flitz, mm -hmm. że te, te statki by tam będą tak... No, już dawno nie widziałem żadnego paka, w którym był y, Indyk Chaosu. Tak. <coughs> Całkiem miło. I nowy ten, nowy widzę Demon Prince i Poześci Ci nowi, i nowi, nowi Terminatorzy. No to przynajmniej box... Całkiem. Głównie z nowymi tymi. W zależności od ceny oczywiście, ale fajny boks. No. Zazwyczaj, zazwyczaj był wrzucony jeden nowy model, ewentualnie reszta, jeden wszystko nowy stary skład, wypraski, a reszta starocia. Tak? No, no, tutaj to mamy się, akurat. Tu się starocia. I... Tylko mówię, bo to może być wykręcona cena. Nie? No pewnie będzie. No dobra, wszystko z 40K. Widzicie, szybko idzie. Poszło. Dobra, to yy, otwieramy i lecimy dalej. Uff, jedziemy. <śmiech> Slaves to Darkness? Znowu? Przygotowują się. Co znowu? Nie, śmieję się, bo. Nie no. robiliśmy tego News'a jeszcze. Nie, samo Slaves to Darkness często wyko wiesz, wykorzystywanie A. przez GW. To nowi Chaos Warriorzy, którzy są spokojni, bardzo pasują do starych bardzo Chaos fajnie, Warriorów. bardzo że mają. Tak, tylko że ci są bardziej mniej dynamiczni, nie? oni tak stoją. Ale tak oni obron? byli dostosowani jeszcze do trejów, tak? Do tak. flank, że musieli się mieścić w obok fotelcie, siebie. Tak? Ale A i w... tak pamiętam, że nie przystało. W, w, ogóle... no, w, w ogóle całe odświeżenie linii chaosowej w tym fantaziaku bardzo fajne. Z... Fantazjansza i wszystkie te no, postacie też są ja. naprawdę Ta, z... też, ze skóli, no, no. nie? I krwią. No i sami ci wiesz, oni są, tam... nie są przeładowani <laughs> Cofnij. detalami. Jeden z braci Golec przywołuje lawinę. <laughs> <laughs> przywołuje sam francuski. Nie, fajnie, to spoko, z włócznią. Nie, Chalabarda. przepraszam. Halabarde. tak, tak. To wygląda, jakby Fajnie się... trzyma bliżej ostrza, nie? Że tak inny balans ma. No bo idzie z nią, nie, nie, nie uderza, hmm. tylko idzie. Szukujesz dopiero. Dopiero będzie ten, ten ruch taki, jak podrzucenia, i na panie niżej. Ta, ta, ta. <laughs> Ale to dziwi mnie trochę, bo ten w, tym, w takim wypadku to się, Opiera się chyba, wiesz? Możliwe. A że jak już bije, to bije. Bo po prostu przyjmuje ten... właśnie, zaraz coś przyjmie na tarcie i ma dodatkowy punkt poparcia. Nie? nie, nie, ale chodzi mi o to, że jak ma tutaj te e, opasanie. E, tymi A, nimi, że, nie, mi, nimi, że nie może To chyba powinno być tutaj, nie? Bo, bo tutaj walczy. No. Ale, może ale znaczy. wiesz co. Ale po to są by... ćwieki, tak jak w buty do piłkarskiej korki, tak, żeby ci się nie ślizgało, może nie wiem. Wiesz, nigdy nie ma, ale Dodat... Słuchaj, dodatkowo go toć ga w rękę przez jest jeszcze bardziej wkurwiony. O, <laughs> o ból, Uuu, no. korn! Nie. Yeah. Wiesz co, trzeba by zobaczyć <laughs> jakieś wideo, jak się walczy właśnie bronią drzewcową. Taką dłuższą, nie? to wiesz... Też inaczej niż włócznią, bo masz, wiesz, no tak. jak masz taki kawał żelaza tam na to, końcu. Topór, to z tego co pamiętam, to jest broń czysto-ofensywna. To znaczy nie masz tam, że się zasłaniasz coś, idziesz i walisz. Po prostu idziesz i walisz, bo to, no nie przyjmiesz na topór ciosu, tak jak na miecz przyjmiesz, na przykład nie sparujesz. Chyba, że właśnie tym końcem. Fydrink. Fydrink. Hmm, jak trafi w to ostrze, to ci skróci trochę ten topór. Można tego no ma Są gwoździe powbijane, żeby nie przycięło. No może tak. Pod kątem Kon, Konstrukcja zbrojona. <laughs> no. No. Najci, najci są spoko. Są, bardziej mi się podobają na przykład, niż warangardzi, którzy są troszkę przekombinowani, wydaje mi się, jeśli chodzi o detale, a tu jest spoko. Jest sporo detali, ale nie, nie ma przesady. No. Jest jakaś szmata, jest jakiś chain mail, e, jakiś kawek pancerza i nic więcej, nie? No, jakieś tam nie mar... musisz 15 szu minus szukać, gdzie on ma nogę. Albo, albo co jeszcze nie pomalowałeś? Tu masz tego, y Exalted Hero od hmm. też bardzo spoko. Opcja z gołą głową, opcja z hełmem. lordzik pewnie? Tak, Lordik na mouncie. Y I prawie identyczna poza, jak stary Archeon na, na koniu. Aha, aha, aha, no co tu możesz wymyślić więcej? Hmm. I i no jak najbardziej popieramy. Tak? Ja bardzo po y Zastanawiam się i niech mi ktoś wytłumaczy, czemu... GW nie robi tego do 40. To są czary. Mhm. Jeżeli ja na przykład wykonałem czar, rzuciłem czar na kogoś, kładę sobie taki żeton przynik, żeby nie zapomnieć, że rzuciłem na ich czar. Mhm. Ja na przykład wczoraj graliśmy właśnie Chaosem i rzucam taką e, no, demonik, jakiś tam mutli, Mutation na, na Forge Finda i ma plus jeden. I muszę sobie karteczkę kłaść, albo kosteczkę, że plus jeden. Żeby to, co tak A, plus jeden za czar. Mhm. Czemu tego nie robię? Wychodzi kodeks, mogę sobie to kupić. Ty nie podpowiadaj, bo ci zaraz będą tak, Forge <śmiech> Zboostowany Forgewind, zbustowany zboostowany ton wąką... Inspired, jak w Tak, jak w tak. Shayspired tak, musisz zamienić, tylko że tutaj musisz model zamienić, a nie kartę. No mówię. Tak. Eee, no. I, no tak. Halloween'owo. No. Czy znaczy, wiesz co? No nie jesteśmy targetem tych rysunków, tak? No... Ale podobają mi się te rysunki, ja, czy ja wiem. No, zobacz. Podoba z... mi się twarz rozpaczy ojca po prostu. Trochę tak, ale zobacz ciekawi. tego nurglo... nurglowca, no. Koleś tak. ma założony gardek na głowę, centralnie wydrożone dziury. Kornista jakiś w ogóle, wow, biegniemy tam szybko, bo mam ADHD. Nie coś... no, jedzie na łyżwach dla korna, jak klasyczny model. E... To będzie, to będzie te, ten z tej paczki, który w liceum po prostu rozstrzela całą kafetę. Osta Ostatnio oglądałem jakiś materiał i ee, no, no takich dwóch kolesi oglądał, którzy wiecie, komentują różne filmiki, oglądałem filmik i go komentują, takie komentary typowe. Reaction. Re reaction video, tak. Ale tak to robię śm śmiesznie. I oni mają dwa takie hasła, że jak ktoś jest na przykład wychodzi jakiś, nie wiem, no, e, człowiek, który nie wie jakim jest i tak dalej, ja ma jakieś schorzenia dziwne, e, możecie się To co egzystencjalne. To było Tak wiesz, tak do kamery. Mental health. Proszę, żebym sobie odjechał. I ma drugie hasło. I know who he is, I know who he is. School shooter. <głos> I to masz school shootera, który. Ej, ej, ej, e, e, rówmy coś. O, i to no, jest wszystko z jednej Jednak nie wszystko z Finnara. <głos> Jednak nie wszystko, że <głos> <głos> się zamknęło. Dobrze. FMR Przysywa i ty robimy. Tak, tak. Robimy w IT, ale niekoniecznie, wiesz, bawimy się przeglądarkami codziennie. No i tu macie, to jest fajny motyw, że ten koleś na górze, właśnie ten, mm -hmm. wygląda trochę jak schaosiony Stormcast. To mm -hmm. jest fajny motyw. No, trochę I tak. Kunia też ma fajniejszego. <śmiech> Muflono, smoko, konia. Niż... Muflono, smoko, konio, mrówko jada. Wszystko naraz, nie? Nie, ale jest, jest fajny. Mi się. Bardziej niż ten. Bo ten ma normalne kopyta, nie? Mm -hmm. Czyli, czy, czy... Ten taki bardziej ociężały, a tamten jednak bardziej... Wiesz co, oni mieli, lotny. jak to się nazywało, szwagier, van, coś tam. Mieli taką jednostkę na takich bardzo... Warangard. Typu... Tak, no, no to, to, ten, ten, ten, ten, to ten pierwszy ten ten pierwszy. To No to, to jak ten jak... pierwszy właśnie do nich. Ale to, czekaj, to jest ten sam model? To jest ten sam nie, zestaw? nie. To jest... A to nie jest imienny jakiś? Bo tak, mieli tak, też tak, jednego tak, imiennego takiego. Tak, tak, to jest ten koń. To jest napisane? Tak, Bucefalus, Dracosefal. czyli Bucefał to był koń Napoleona, to tu jest Dracocephalus. rozumiecie? Bucefał. Jest Bucem? Tak. W y, Right Hand Man, Bellacora. O, o którym Cora. nigdy nie słyszeliśmy, ale właśnie się dowiedzieliśmy. No tak no. To nie jest Star, Radko, to jest Newcomb. Ludzie, ludzie w latach 90. 2000 też pewnie mieli takie podejście, że wychodzi właśnie ktoś, nie wiem, hmm. y, Lord ten, jak się ten z Schadi nazywa, co teraz jego wnuczka działa. E, Boże. Creed. Creed. No, Creed. no i że nagle mówią, że to jest legendarny dowódca Kadi, który we wszystkich bitwach dowodził, tak? No, przez bitwa? pierwsze 15 lat, które się bawiłem Warhammerem, nie było żadnego krida, nie chcę żadnego najle najlepsze, najlepsze są, że są bohaterowie, którzy byli przez na przykład jedną edycję, a potem zawiecili pod dywan. Tak, tak, stary, z rok Trainera, 50 Inkwizytorów imiennych, którzy... Z Lovem Trockim, nie? Wygumkowali go z Ten... Y... Droski, jeżdżę, Każdy bóg chaosu miał przecież w fantaziaku dedykowanego. No, sorry, a Sigwald po latach. ilu latach wrócił. Mm. No. Dobra, <śmiech> <Ale się śmiech> Chaos Warriors, Exalted Heroes. No to mamy wszystkich razem. I właśnie, starzy byli tacy, nie? Bardziej. No, no. Bardzo tak, bo my musieli się na kwadratowych podstawach obok siebie mieścić. Po prostu. No, dokładnie. Jeszcze mnie jakoś tak do przodu, jakoś tak, nie? Tarcie tak, przed, przodu. tutaj tak. Wiesz. Przed sobą, nie? No Dobrze, to są to. A tutaj i jest... Exalted Heroes. By... No już było. Dobra, co tu mamy? Kala. Eee, tak, to nie? to, że Sigmarowy jest ten e, Karadron. Nie? Tylko tyle? A, i o, jakaś książeczka ładna. Co to jest? Szpej. A czekaj, czekaj, no, bo to jest tak. To jest znacznik Objective Marker. Szczero złote kostki. To jest pewnie do Kiltima. O kurde. To kostki. No to jest obleśne po prostu. No, co to w ogóle jest? Co to za kolory są? No, to, są to, jest, to jest pewnie ten Wotan <laughs> jakiś, nie? Nie. Nie, nie wiem, zrobił ten negatyw? Ale chujno. To to nie wiem to jest, co to jest? Co Fakowa obserwacja. A to jest jak. Nie. Jak. Dobrze, hey. że kurwa studia skończyłem. Jak składasz modele z i są wypaczone, no to chujia, to wyjdzie. Już szpachle ściągać z manty Kątowniki, żeby to dopasować Jak upuścisz model to jest... Ja wiem co to jest, jak upuścisz model w bo bym robił zdjęcie najlepsze w łazience do, do, do tych, do do, do płytki, nowe położyć <laughs> na, na dedykowaną odległość poświęconą przez imperatora Tak <laughs> żeby, Esch... żeby Great Rift między płytkami był na w grubość Myślicie, że ta inkwizycja wchodzi i bierze, kurwa, jak masz funki zrobione? Te z białej rękawiczki. Ty, no, masz krzywo, to jak z całego bloku. Te z białej rękawiczki dotykamy fugi. Tu się wdał chaos. Czy, czy, Ale to chyba fajnym, podoba mi się to. Taki kolejny temat. Czytam, masz. Ale ci, ci, ci, ci jestem, czy wydrukowali dobrze te grafiki, nie? Tak. Bo mi się pod, pod, podobało mi się, że ostatnio przeglądaliśmy chyba właśnie na epicentrum, bo przeglądaliśmy jakieś newsy no i, i narzekał Paweł, że co, co nie wyślą kostki, to któryś zestaw jest ujebany po prostu i nawet reklamują kostki, de, de, de jakiejś tam admit, jakieś tam Joski. Je, je, je, je, jest niedolana, wiesz, takie to wypełnienie tego, tego kolorku. Mhm. Jest niedolana po prostu. I, no nie mogli wziąć drugiego zestawu, i wiesz, takiego, który wygląda. <śmiech> <śmiech> Quality control, tak? Tak. What's in store? E, wysokie no to ceny. są sylweteczki. To, to, to, to, to. Sylweteczki i kodeksów, nie, pięć kodeksów w trzy miesiące, nieźle. Tak. No strażka wydawnicza trwa w najlepsze, tak? No. Warcry, tu masz jakieś niżej coś, detaj, tak? Blood Hunt, Nightmare Quest, jakieś pewnie te misje. To model Kill Team przyjęli, czyli kwartalne ekspansje Ale to jest tak? dobre, bo na, jeśli, słuchaj, to jest wszystko dobre, jeśli masz jeden Jeżeli system, jest opcjonalne, ten... tak? I nie zmienia ci rulesów w sposób radykalny, okay. że ten tak. Jeśli jest coś takiego, że możesz to zagrać, ale nie musisz, nie? No, no, no, no. no. Jesteśmy tu, kontrolnie nie tylko kontrol W. This is Boxing Day. Tak. O, jest yy, te... <laughs> to jest fajne. To się fajnie wpisuje w ten flaw yy, tych, jak oni się nazywają? Król boysów? Strogoi. No, no, że oni myślą, że biorą udział w, w wykwintnej uczcie, a tak naprawdę żrą zwłoki na cmentarzu, tak? I to jest komendant melanżu, tak? Że teraz proszę nalać pod czaszy. <laughs> te palce w oczy w ogóle spoko wygląda Tylko nie, no wiesz, ogóle... co? na początku myślałem że to jest ten bagnisty goblin nie to Kift jest goals. to jest do tak tak tak no. wiem wiem wiem ale jak ja się jak, zobaczy... jak mi mignęła po prostu miniaturka tego modelu to myślałem ja, ja że to jest jeden z tych goblinów z bagien kors flashiter, flesch, flesch, flesch, tak. kors no właśnie nie korps. Pst. no dworzanie tak oni mówią tak. myślą że są wiesz fajni <laughs> Glum i Tak, to jest ten... Ja tak, tak myślałem, że byłem fajny, a byłem cały czas sobą. Tak. <laughs> Jak możesz być kimkolwiek na świecie, to bądź Batmanem. Tak. <laughs> bądź właśnie tym. To, to też fajnie odświeżone modele, bo... Bardzo tak. ładnie wilczury pomalowane. No. Wilczury. No tak, no to... No tak, no, no... To są te... Yy, war, wargi, tak? Tak, oni sobie jakoś nazwali, to są no... Wi, wi, wilczury. Nie, war, wargowie to są u tego, u Tolkiena, tak, a tutaj to... Jakieś tam... Tutaj... Złe psy, no. Nie, no, wolf rider. Są no to wilki. No, no tak. No. Co, A to mi, nie, co mi zaburzasz moją pewność siebie? O co się? <śmuszczaj> Są wilki, no. Wiesz... Ale byli w stanie ten Skopirajtować słowo wolf? <śmuszczaj> <śmuszczaj> tak, jest napisane przez U i L, F. Ta, I V. I V. <śmuszczaj> F i V. <śmuszczaj> nie, zamiast U ma V. Jak, Jak w, w łacinie. Jak w łacinie. Nie, bo to jest jedna litera. V w zapisie to było po prostu U. I Augustus, tak? To było A, A V. I tak dalej. Dobrze. Dobrze, dobrze. Słynne Awe, mówili prawdopodobnie awe. Awe. Awe! No. Nie, chodzi o to, że jakaś piosenka jest. I Weni Wiki. To jest prawdopodobna wymowa łacińska, oryginalnej łaciny za czasów życia. Weni. Tak. Troszkę jak ta Shakira. Weni Wiki. Łaka-łaka. Łaka-łaka. Awe, awe, awe. Siekiera, siekiera. Brzmi jakoś mniej majestatycznie. No, no mniej, mniej. Dobra, co to jest za dziutek? Beast to? to no, do tych bismenów, nie? Szefuncio. Jakiś taki bez... Też, ale ale wiesz, co, ten... pose ma bohaterską. Wiesz co, stosownie. też mam wrażenie, że to jest odświeżenie jakiegoś starego bym. modelu generikowego tego. No tutaj być. na dole. Bo oni, wiesz co, oni głównie walczą z tymi z leśnymi elfami, z tymi Sylwa... Nie, znaczy, Silver. nie wiem, jak w tym nowym flafie, nie? Ale... Aha. Mhm. W, jak graliście w, w ten. W Takie zasady Total War, Warhammera to Bismani tam koło. Mhm. koło Dobrze, no, i mamy e jest i w śródziemie, może najpierw ten drugi artykuł. Dobrze, poczekaj. poczekaj. Mam tylko jeden otwarty. Nie zdążą otwarć, bo bo tu przede wszystkim, no to jest w dużej nią, że wyszedł nowy starter, tak, już obowiązującym starterem do Lotra nie jest w tym momencie yy, Battle of Pen Pelennor Fields, mm -hmm. Battle tylko of Battle Ozgiliat. of Osgiliath. Oz tak? Tu masz, yy, no, tradycyjnie dwie strony konfliktu, jedna to jest Gondor, yy, ci którzy bronili Osgiliath, tak, Rangerzy z Faramirem i weterani Osgiliatu, i tam. Ładnie no jak na plastikową posać do Lotra to jest nawet, no. Mhm. Bo GW lubi robić ze schorzeniami i wadami wrodzonymi. Nie, no bardzo fajnie pomalowane posadź. te figury. Są nowe figurki. Wiesz co? Tak, to We, są, weź to są nowe na chwilę. Muszę przyznać, że taka dosyć niespotykana, poza jak często zdarza się tym bohaterom ustawiać nogę na, na jakimś murku czy kamyczku. A on po to takiego przeskakującego nie? raczej chyba nie uświadczyliśmy. No. Nie, no e, ja... nie, przeskakiwany by. Carven nie był przeskakującym? Nie, on stał. L lądował on lądował na czymś, ta on, grusy, nie, on był maj... taki model jakiś, który przeskakiwał. Majestatycznie stał na murku, co było dziwne, bo on stał tak bardzo prosto, mhm. ale stał na takim jebitnie wysokim murku. Ale była jakaś no. taka figurka, że koleś, co była robiona przez kogoś, że, że przeskakiwał tak tak. Gość. Nie pamiętam. Ten... Wiesz co był, był ten? Y... Czy to jest obraz, który wysyłamy? Był ten czekaj, kapitan czekaj, czekaj, czekaj, orkowy, czekaj, kapitan poczekaj, ameryka. Co się kurwa stało? A, już wiem, co się stało. Już wiem. Czy <śmiech> nagrała się tylko głowa winca przez? <śmiech> <śmiech> Zostaw jak jest, jest zajebiście. Powiemy, <śmiech> że tak ma być. <śmiech> Dobrze, no. że sprawdziliśmy, już tym Bo ulewałem. Ale to, to kawałek, tylko przytomnił się, tak się zrobiło Bo mam zrobione pod nagrywanie Battle Reportów Zoom Pizu pokaż czoło Ten Wyświetl mi logo GW na czole O kurde... <ślenie> Ale będą mieli ścipko, nie? Tu modele, tu coś, kurwa czoło. Chociaż wiesz co, imperialnego orła mi tak prasą i tutaj, kalkę, jak tam, no jak... więc jest idealnie takie, nie trzeba nic przerabiać, A nader happy accent. <ślenie> o, A to wszystko dlatego, że chciałem napić herbaty, nie? I wziąłem drugą ręką, pop! Widzisz, po prostu z logista. No. No. <ślenie> Tyle, tyle, kurwa Co jeszcze by było gdyby z, wiec... z właśnie? Co by było, gdyby widz był składem. Miałbyś piękny widok na kurtynę. Jesteś jak w tym memie ten kot za stołu Naprawdę zostawmy to tak jak jest, jest wspaniale Niech zobaczył, tylko bo głupawy jak to. Dobra, wracając do niego Dlatego oglądacie Złoty Tron Dlatego go nie oglądacie Bardzo fajna pozycja, bardzo fajny model Jaki kurwa model, widzę tylko twoje czoło Ope operatorka jak w The Room. Dobra. Operatorze jesteś zwolniony. Hi Mark. How's your sex life? No, to, to, było, to było dobre, to było dobre. Prawie jak seks. Kurwa, jesteś, mamy takie smutne życia. Dobra. Czy twierdzę, że Pan że jest fajną modelem. Jakbyś myślał nad podtytułem dzisiejszego odcinka, to czołowincza. Czołowincza. Nowości wydawniczej Człowinca. Mogę... O, ja cię kradzę. Mogę je umyć, chociaż. odtłuścić. E, dobra. U, fara Bardzo fajny model. Master of Ambush, ale to nie jest jakiś imienny, jest jakiś drukujdziotek, tak? E... No masz jego imię tutaj. Madril. Na drugie Małow. Jak matka dała, no. Po dziadku. Ale słuchajcie, ale czemu... Ja zakładam, że to było cieniowanie włosów, ale czemu tak na różowo? Czy to jest... ma być blizna, czy ma waginę na czole, czy... No właśnie myślałem, że on ma bliznę jakąś, czy coś. A, może, no. Dziwnie to wygląda. No dziwnie, no. Nie wiem, a starego Faramira... Słuchaj... Pudega, skoro... I... Skoro Playmaty mogą mieć matę, która nazywa się Wargamingowe Waginarium, <laughs> polecam, okay. wam, polecam wam znalezienie tej maty na Playmatach. Ale to co między wargami sromowymi, mniejszymi o. masz bonus do covera? Nie Ja pojęcia. Czy po prostu takie, wiesz, takie difficult, fleshy, takie blu, blu, difficult la, terrain? Tak? O no to on może mieć na czole. No, więc... no spoko. W każdym razie, to jest nowe pudło, tak, to jest bohater y, Gosmok, tak? Tak, tak? Bohater orków. I tak wygląda cała zawartość pudła. W filmie, Czyli... filmie nie jeździł na wargu. E, później jeździł, jak do Tak, tak, ta, przepraszam, tak, o, w polu tak, o, tak, tak. Prostu... jeździł na Wartburgu. E, e, Także tak, no macie, macie tego trola, tak? No patrz, i tego, nawet tutaj robią znaczniki, które może uznaczają jakieś różne jak de de de decyzje, rozkazy. Uh, Aż z Guerilla Miniature Games zrobił taki test, że wszystko to pomalował. Jest seria filmików na jego kanale, <try>, gdzie po kolei pokazuje... Y, podstawy, takie naj, naj, naj, najprostsze podsta podstawy grania jak się mm. ruszać piechotą mm. zwykłą. Następne wideo jak się poruszać w terenie. Mm. Następne wideo jak działają łucznicy. Następne wideo jak działa kawaleria. I że mm. całe takie macie przedstawione jak działa Middle Earth Strategy Battle Game. Która... To są nowe zasady zupełnie. Nie. nie. nie? To są te same, które miały w 2001 roku z kosmetycznymi zmianami. No to po co robił to? Przecież to... No dla nowych ludzi, którzy aha, teraz w to No Dopiero chodzą, tym, tym boksem będą tak. startować. No tak, tak no bo słowa klucza, nie? Tak, okay. tak. Także to jest, jeszcze nie jest tak długowieczny ruleset jak Battletech, który od późnych lat 80 <laughs> się nie zmienił, ale idzie w tą stronę. I bardzo dobrze, że tutaj New Line Cinema broni tego systemu przed zakusami GW, które oczywiście, że chciałoby z tego zrobić model, za pół roku masz nowe rulesy, tak? Mhm. Ale na szczęście nie. Mhm. te masz armię do tego? Do Midlerta? Mam mhm. cztery albo pięć armii <głos》Serio? <głos> Gobliny z Morii okay. Półpółki w Detolfie goblinowo obok Goblina Jeźdź i Isengard Elfy z Rivendell no i teoretycznie drużyny pierścienia możesz wystawić no jako tak, tak, armię, tak. bo oni tam punktowo, jak jednego hobbita nie weźmiesz, to akurat wychodzi tam, nie wiem, 500 punktów, czy ileś. Czyli My się zawsze mordą. Tylko, że tracisz przyjaciół, tak. jak grasz drużyną. No tak. No, bo drużyna tak. generalnie wszystko zmiata, nie? No ze stół. Nie możesz zagrać na zasadzie y, po prostu challenge, nie? No, albo po prostu kupić sobie y, bóg y, ze scenariuszami, mhm. bo są buki, gdzie możesz, to jak gadaliśmy kiedyś o tym, mhm, odegrać na przykład, jak nas gule gonią hobbitów przez rzekę. Mhm. I, I grasz, się udaje na przykład. I się udaje, albo się nie udaje, i na podstawie tego, na przykład, nie wiem, Mery został schwytany przez nas guli, <coughs> i następny scenariusz, że już bez Merego. I tak można całą, jakby fabułę waczy pierścieni przez wszystkie przez, trzy, tak, trzy tak, książki Tak, że Gilgit wrzuca pierścień do wulkanu. <laughs> nie wiem, czy aż tak można, ale na pewno jakieś alternatywy są, tak? Dobra, lecimy dalej do drugiego News. Wziąłem... of The Ring Bearer, albo jakoś, tak jak tak się nazwało. Quest of The Ring Bear. Mamy no. budynki. <śmiech> GW, były takie budynki? Tak. Ale w stanie deweloperskim. I to są, to są domki z Ozgiliad, że można sobie rozszerzyć te tereny, które mamy w bazowym pudle do Ozgiliad. I są bardzo spoko, bardzo w klimacie, bardzo super można zrobić. Jeżeli chcecie Ładna lokalizacja, fajne... blisko centrum, <grym> dobrze skomunikowane. Miejsce parkingowe na konia. Jeżeli chcecie fajne filmiki na YouTubie pooglądać o terenach do Lotra... Zorpa Zorb. Zorp, Kolej z Australii, który przenosi się do Nowej Zelandii, żeby być bliżej plenerów filmowych. Jest aż, takim, więcej, o... aż takim nerdem Lotra. Czy on ostatnio nie pobił rekordu Guinnessa? W największej... Największa bierze? makieta terenowa, tak? Mm. A ostatnio też pojechał na tą górę, góra w środku równiny, gdzie było miasto Edoras, mm. czyli stolica mm. Rohanu. I na zboczu tej góry, w mega wietrze wiejącym, robi makietę Edoras. Przykleja terenki i tam maluje wszystko i tak dalej. Nie? Chyba na super glue aktywator, żeby to nie no, no, aktywator. No, no No, no, no, tak. tak. <grym> Ale tak myślę sobie, że największą ma ma makietę <grym> zrobił. Ta jego makieta powstawała na, na przestrzeni kilku lat. Tak, i inni youtuberzy mu tam nadsyłali te tereny. Tak, też tak, tam modulkował. robi. robi. Tak, tak. tak, tak. I robił całą tą... I to jest jeszcze w... working progress. To jeszcze cały czas powstaje. Ale tak sobie pomyślałem, że można by zrobić jakąś taką makietę, która by była takim placem do 40, na przykład wraks. Zrobić cztery elementy ściany i po prostu wybetonowany, Rocklit ro ro ro to się nazywa, czy Ferrogrit, mm -hmm. tak. są płaskie. Również to, że by się zrobiło, nie? To sobie. To XPS-u trochę leży. Challenge accepted. Nie, ale bardzo fajnie te budynki wyglądają, bo to jest, rozumiem, takie popękane w jednej stronie. Że jest sens filmu wzięte. Znaczy, możesz chyba na dwa sposoby. Te albo te wygrze, tak, albo tak. tak. Czyli muszę kupić dwie, na przykład, nie? No, ale ogólnie, słuchajcie, tereny plastikowe do y Lothra od zawsze, no mam do tej pory niesklejony, czeka w pudle Domek Rochanu który można też, możesz na ileś sposobów go zrobić, możesz zrobić stodołę, dom mieszkalny, coś tam jeszcze, możesz kupić dwa takie zestawy i je modułowo połączyć i zrobić większy domek, no mnóstwo rzeczy może, tak? No bardzo fajne, bardzo fajne, bardzo super, mi się, podoba. Super. Bardzo mi się super. podoba, że to jest tak jak we Flamesach, czy w jakichś takich grach, gdzie faktycznie budynki możesz wykorzystać i wejść do tak, nich. Tak, tak. Podoba tak. Się, że to, podejrzewam, że to piętro też można jakoś zdjąć. Pewnie tak. Mhm. Zamagnesować i na Tutaj, magnesik jakiś. W... Hmm. W... Takie większe. No i sloty, wiesz, że to się wsuwa i A, nie. Ah, możliwe, nie, nie możliwe że to są sloty, spadało, które. Nie. Bo się trzymają, się, nie? Bo nie mają takie pomysły. Dobrze. Słuchajcie, odpalamy wszystkie z... linki do herezji i. i z mhm. Herezja, moi drodzy. Mamy kilka nisów z herezji. Kilkanaście. No, zobaczymy. Make train I tu mamy Scorpius, tak to się nazywa? Nie. No Day. tak. To jest, Scorpius no, mistrzew. Przeciwlotniczy, te, tak? Mm -hmm. Znaczy, jak kupisz te, jak, jeżeli kupisz y, rakiety typu Flak, to tak. Okay. Sprawdzam, czy się twoje czoło by nie ma. <laughs> sprawdź, sprawdź. Mm -hmm. Nie, pamiętam, że to był taki unit, który tak był średnio brany, bo... Były inne czołgi, które robiły to samo, tylko że lepiej. Aha. Także nie wiem, jak się w, w dwójce się prezentuje. Ale estetycznie zawsze. Nie, nie estetycznie bardzo spokojnie. Propsujemy coś, co jest na podwoziu Rhinosa. Wiecie, tak? co mnie zastanawia? Dlaczego nigdy. Bo to jest nowy Rhinos, nie? Jakiś taki... Znaczy, nie, to jest Deimos Ryno, to jest stary, stary, inspirowany starym Rhinosem Starym. Ale on trochę inaczej wygląda, no nieważne, dobra. Dlaczego inaczej, tak? Dlaczego nie sprzedają <śmiech> na przykład samych tych nadstawek? I nie masz na przykład. Zgadnij, dlaczego. dlaczego? No, ja wiem, <śmiech> ale. No tak, trochę, trochę, wiesz, strata plastiku, nie? Czy. Nie. Czy znaczy, wiesz, teoretycznie mogliby sprzedawać wiesz Rhino i później dawać, nie wiem, Rhino Vehicle Upgrade i dać mhm. armatkę, wiesz, sponsonę armatkę do Predatora, armatkę do Scorpusa na zrobić Scorpus Scorpius. Missile Tank, Deimos Rhino Upgrade. I wiesz, coś tam, coś tam. Kochani, że, wie, ale Ryan przód Upgrade. też jest inny niż Deimos, Deimos, Deimos Rhino, bo tak. ma jedne, jedne, tak. jedną wizurę, a nie dwie, nie? Aha. Bo kiedyś, kiedyś to rzeczywiście było tak, że jak chciałeś tego Rajnosa zrobić, to kupowałeś z Forża po prostu przód, burty i hmm. ten yy, old-schoolowy I zwykłego Rajnosa no, kupowałeś. i oklejałeś go tak, tym. No, tak. hmm. no sz szwagier ma tak zrobionego. Tak, dwa. Dwa ma tak zrobione. Dobra. Konkret. Ale w karyzji możecie spokojnie tego klasycznego Rajnosa używać też bo te, te tak, paterny tak, też tak, były... Tak. tak samo jak dreadnota, boksnota tak, tego mhm. zwykłego. O, na ramieniki do, do katafraktów. Tak, <grych> tak, y iron Ponownie dostępne, bo one już kiedyś wychodziły, to nie są jakieś totalnie nówki. Tak, to są, tak, mark, mark Widać, 2. Widać, nie są nówki, takie malowanie i detali z takim. No, to jest stara żywica. No. Ale fajne, na, na klacie. <grych> tak, klaty to są super zrobione Mark trzy torsiki, tak, <grych> tak, na propsie. I z kablami takimi, nie, iron mhm. tutaj. tutaj, o, tutaj na przykład potwierdzamy. Tak, tak. Fajnie. To to Mark A do, bo są do, to do Mark 4, z tak, Mark 4 no, to, to są cienkim trimem. No to masz Mark 2 Nightlordów. Mm -hmm. Miałem mam kilka takich yy, na to. Tak, Mark 3. Wiecie, co mnie bawiło ostatnio? Jak... I do terror składów <coughs> bądź upgrade'y, jak chcecie weteranów robić bądź sierżantów tak. Bo terror składzie nie mają osobnych modeli, tylko musicie ich sobie skitbaszowi. Rozbawiło mnie jak ostatnio gdzieś na jakiejś, oczywiście tej grupce takiej yy, Warhammerowej, Napisa czy Games Workshop'u, nie? Mm -hmm. <śmiech> Oni tam właśnie wypuścili te, te jakieś tam dodatki do Ravengardu chyba właśnie, ten te na ramień. mówiliśmy chyba o nich i napisałem, że na kiego grzeba mi to teraz? Trzy miesiące po premierze, jak już wszystko poskładałem, nie? I wyobraźcie sobie, wyobraźcie to sobie, że byli ludzie, którzy bronili Games Workshop, nie? Mm -hmm. Że No przecież, przecież możesz teraz to złożyć. I mówię, tak, kurwa, kupować nowe modele, jak już mam wszystko złożone. No, po co <śmiech> mi tyle piechoty, jak nie gram w apokalipsę? No oczywiście, że tak zawsze znajdziesz ludzi, którzy, wiesz, no są nie niewol... logikę jakby powinno... zakładnikami schyłkowego kapitalizmu. No wiesz, na logikę to powinno być jest <coughs> boks. Kupuję boks herezji. <coughs> Jaki będziesz robił zakon? Ravengardów. Pek pek pek pek dodatki. I okej. Okay, Ale chciałbym logi... już teraz grać, a nie za pół roku, jak to wypuścicie. No to przykro nam. Tak. Więc takie znowu. Tak, bo To przykleję na Super Glue. Żebyś mógł domać. Nie, no, tak. Dobra. <coughs> The flash is weak. No, Upgrade'y Mark 6 do tak, Iron Hand'ów. Tak, jak wyglądają w praktyce. No niestety, ja szanuję Upgrade'y Mark 6 wtedy, kiedy Biki jest Bikim, tak? Dziubek ma mieć dziubek, a tu dziubek nie ma dziubka, no i... Mi się te hełmy ogólnie podobają, z tego co Fajne, pamiętam. Fajne, są tylko nie są Mark 6. No. <grych> z tego co pamiętam, oni w... chyba, mogę się mylić, ale nie mieli dużo dedykowanych hełmów. Iron Warrior'zy chyba też mieli tylko dwa paterny do Mark 4. <śmiech> Bardzo fajnie, że to robią, ale no tak jak mówisz, nie? To, to, to, to nie jest Mark 6, to nie jest Biki. No. Nawet żebym jakiś zalążek tam Znaczy, albo powiedzmy, kościerska. że jest cała góra i boki tak, to jest Mark 6, faktycznie wygląda jak Mark 6, tylko po prostu ścieli, ścieli mogą. Chodź do góry. Tak? Na, no właśnie, ten Oczywiście. Wiesz, co bardziej jak Mark Piątki wyglądają? No, no nawet, no. Żeby to wydłużyli trochę, tak jakby, nie? Ogólnie. Tak, tak, tak jak Nightlordom zrobili, że mają... E, te, Czaszki, nie? Tak te kości. Z przodu wyglądają rzeczywiście, jakby nie były wydłużone, ale z boku, z boku widać, widać tak. że, że są. Kolejne upgrade kity, też jest naturalnych. Tu spoko, tu, tu wszystko jest tak, jak powinno być. Szanuję, tak, i są takie nieprzeładowane nie, nie też detalami. Tak, jest Mark, Mark VI. Tymi cięciami, takimi żłobieniami porobili, Tak, te tak, tak, i te... jest z, tym, z grzebieniem, tak, rzymskim. Tak. Wszystko spoko, wszystko tak, jak tak, powinno być. Tak, tu się być. zgadza. A tu mamy do czego? Tu mamy do Sun. Do... Też jest dobrze. Też jest I też jest dobrze. fajnie, bo we Flafie jest tak, że każdy Thousand Sun miał ręcznie robiony ten kryształ przez Magnusa, który tam amplifikuje moce cyliczne. Mm -hmm. i rzeczywiście każdy z nich ma ten, ten taki krest, ten taki diadem jakby mm -hmm. na tym hełmie. A tu jeden jest jeszcze, a tu są jeszcze e, nowicjusze, którzy jeszcze <śmiech> nie dostali. Całkiem spoko, może być. Ja, jak czarujesz tymi modelami, to masz minus jeden do karty. <śmiech> I na ramienniki, no bardzo na fajne. Tak. Czyli takie króciutkie newsy, ale tutaj moment, mamy... O, tutaj fajnie hełmucy. To, to mi się <coughs> podoba, bo to jest... Ja tak, Czuj, nie? że ja, Mark 6, ale taka bardzo fajna wariacja na temat, nie? No właśnie taki... To jest super. No. Też szczególnie ten pancerzek taki tutaj, tak wygięty. E, tak, tak, wy, tak. Wiesz co, jak zobaczysz sobie też dedykowane salamandrowe y, jednostki piechoty, to się... Pyroclast nazywa, to Zigi też mają takie te taki jakby takie. Nie, to jest super. Bardzo fajnie wygląda. Fajne, jest, naprawdę spoko. Weź do góry? Pokaż mi jeszcze tego z łysą główką. No, fajnie zrobione. Nokturnianin. I czarny taki, nie? Fajny taki. Tak, bo oni nawet nie są tacy czarni w sensie jak. Znaczy czarni jak z najgłębszej Afryki, bo można na Ziemi, planecie naszej w dzisiejszych czasach znaleźć ludzi, którzy mają naprawdę tak głęboki czarny kolor skóry, że wygląda prawie jak tutaj, nie? Dobra. Astartes tutaj. No Typhon po prostu. Tak, to który jest, był żywicy a teraz jest. To jest w taki windikator na Sterydach. Tak, no. zwyczajnie. No. to można dziutka wstawić. Wiesz co, na bazie landka zamiast na bazie oglądaliśmy, typu. wiesz co, oglądaliśmy chyba mhm. wypraski i każdy, praktycznie każdy pojazd z herezji ma tych jakby te same trzy czy cztery modele załogantów. Mhm. Mhm. osobna <śmiech> wypraska po prostu, tak. Także tak oldschoolowo, no, jak w starym też możesz, bezerze. bo oni są też w częściach, tak? Że mm -hmm. też możesz na ramienniki im zmienić Dokładnie. głowę, zmienić, tak? Także można naprawdę z nimi trochę pokombinować, żeby byli inni. Mm -hmm. tak, tu World też Barerze. jest dobrze, bo macie Mark 6 plus Barersi, runy tak. Worldbearerowe. I mają I, demoniczne brwi. Tak, <laughs> tak, tak. I takie przetłoczenie na górze. Ma tak, bardzo fajnie na dedykowanych modelach też, jak zobaczycie, to też takie mają. Jeden jest jak zardulajak, nie? Mm -hmm. to maską taką. Z mordą, no. Tak i te runy Zardu takie like, to, to, to, to Taki charakter... Yy, On Lord po Erebusie yy. przejmuje bycie jakby pierwszym apostołem. Tak, ma, ma dwóch przydupasów y, galworbaków takich. No i ma coś takiego, że ma maskę, która musi jakby wrzyna w twarz, gołą mhm. twarz. Więc tak. to nie jest tyle hełm, co taka wiesz demoniczna maska, która... No już opętana no, przez demonka. Tak. No tu też sylwetki, Spójrz. tak? A i tu właśnie jestem pewnie ten killer. No Ascended, tak? Tak, już był, Ascended. był, już ten e, zajewkowany. No chyba nie mamy się do czego przyczepić tutaj, nie? Nie, fajnie wygląda. Jest spoko. No, jest spoko. Bo chorusa sobie możecie w Herezji kupić na dwa warianty, wariant standardowy i dopłacacie i macie Horusa standard który ma po, o, po prostu podbite staty. Muszę ja, ja chyba sobie od nowa zacznę Street bo przerwałem w którymś momencie, już nie pamiętam co było. Nie było to porywające. Nie, właśnie utknąłem na The First Wall chyba mm. i był taki moment, w którym było tak nudne, wiesz, że. Po wie, prostu... wiesz, wiesz co? Ja okay. sobie przeskoczyłem, bo że, no, tak kotobaj. jak was, znudziło mnie to strasznie. Poczekajcie chwilę, mm -hmm. zaraz tutaj się wypowiem. Znudziło mnie to strasznie, i przeskoczyłem sobie do Warhawka, czyli i. To jest hmm. pierwsza książka z Siege of Terra, która autentycznie mi się podoba. Z Jagatajem, z Mortarionem, jeszcze z takim, <grym> jest taki apotykari Devgardowy, który jest całkiem spoko postacią, który ma Nurglinga jako swojego kota. Nazwijmy jako pet po prostu. Hmm. I autentycznie tu, tu się dzieje, i tu fajnie się to czytało. Hmm. Tu mamy zajawki prawdopodobnie, znaczy do te, ten. Bo pierwszy. ta już ogłosili już zaraz. To tak tak. Tu będzie ten... jakiś Assassin pewnie. To jakiś Kastodz. E, tu strzelam, że będzie. A to nie jest Psychic Hood jakiś. No? Mi się wy... może być, wiesz no? co, mi się wydaje, że to albo będzie nie, to jakiś nie będzie grey Kast... Knight Nie czekaj, czekaj. Czek. Czy tutaj nie jest jakiś Oku -Horusa? Takie. Niekoniecznie to może być Iron Halo, wiesz? I A to może być, być faktycznie jakiś proto Grey Knight albo coś. Wiesz co? co, może być uh, Knight's Keracy. może ten Tylus rubio. A nie, on nie Ma model. No, no ma w żywicy. Chyba, że tak, chyba, że odświeżony. Albo któryś z tych. Jeszcze Wiesz, pamiętam... A Badon też już, czyli nie, Horus też już miał motyw, tak? Był nightlordowy, ten First Librarian, nie pamiętam, jak on się nazywał, First Librarian, który też jest grein, Znaczy, proto Grey Night, mm -hmm, nie? Mm. nie A może wiem. będzie ten kolej z książek? z kultu, który się bujał z White Scarami. Nawet mu proponowali, A, że, wiem, z, wiem, y, że se może zbroję przemalować, ale on powiedział, że nie, że on jest całym mm -hmm. sanem i jest teoria, że jest protoplastą y, Blood Ravenów. Albo... Może jego zrobił. Albo... Zwyczajnie generikowy Librarian do każdego legionu. Albo tak. Bo albo może tak być, że po może prostu być. go będziesz mógł zrobić na właśnie, że to oko jest, a będziesz mógł go zrobić z jakimś bardziej imperialnym. Orzełkiem tam, czy czymś. No, no, no. Albo będzie, będą końcówki tylko wymienne. No, to mówię, no, no o właśnie, o no, tym, to o coś tym coś mówimy. nie. Tak. Że tak jak I jest, po jest po teraz na modelach. Librarian Centurion. Hmm. No. Kolejny upgrade to tutaj Też w, w te, też super, <głos> bardzo fajnie. I fajnie hydry zrobione na ramienniku. Czy one mają taki ścięty tak od dołu ten nosek? że tak jak tutaj jest płasko, to jest tak ścięte, bo tak, prawda, mm. trochę nie, tak ścięte tutaj. Możliwe, że taki bardziej spłaszczony, taki jak, jak, jakby, jak u nie? kaczki. Taki, nie? Taka no? kaczka trochę, fajne. Ale nadal jest to w klimacie, nadal widać, taka że... Tak, i łuski, coś I Mark do Alfa Legionu, bardzo pasuje. Bardzo klasowo. fajnie malowana, bardzo fajnie malowana jest. Stary, to jest, yy, wiesz co to jest, to jest y, Akilian Green, albo... Któryś kontrast na srebrny nałożony i highlighty porobione runfangiem <głos> <z> Stormhostem. Polecam. <laughs> tak. <laughs> Tutaj za dużo się trochę dzieje. No fajnie są. Faj, fajnie jest, zobacz, jak na modelu to wygląda, bo jest wypukłe nie. Zobacz. Jest, jest, jest git. Nie jest, jest, jest, spoko, Na no pewno nie. jakbym miał 20 takich pomalować, to bym kurwił przez zęby, ale. Przy trzecim już by ci weszło w rękę. No i jak no, są z fajnym oldschoolowym karabinem. Bohaterem i -ka. mam. magazynek do czwórki. Mhm. Magazyn jest tym bohaterem imiennym już od dawien dawna yy, i, I wreszcie ma różne... dostał model, tak? Tak, wreszcie dostał model i ma różne tam, z tego co pamiętam, rodzaje amunicji do, do tej snajperki Mam płaszcz w kamo, ale plecak... Ale tam... Tak, no. <laughs> plecak się błyszczy, jak psuje to po Wiesz, w każdej, w każdej książce jest tak, że jak podchodzisz do Ultramarina to ci yy, zęby cię świerzbią od tego... Od, Bzzz... od tak, od powerpaka I na bank dostajesz nie raka było... po jakimś czasie No właśnie, tam nie było, że tam jest mini reaktor atomowy, czy coś? Tak, nie? tak no ale pewnie jakoś... Także model wygląda całkiem spoko, uważam. Tak, jest w pytaniu. <coughs> jako zaczko. tu chyba będą powtórki rzeczy, które widzieliśmy. Tak, do 40 tak, przewidzmy. Tak, tak, tak. Ta. Może coś herezyjnego na samym dole. Pewnie tak. O. No tak, chorus cały czas mieli go zabadony, sorry. Thousand sunów patrzyliśmy, No <coughs> i. A to wszystko wróciło. A tak. To są. O sorry. i nowe. Nowy Whiteboard. No to tak. To którego to... którego reczkę możecie zobaczyć w sobotnim materiale. Weszła 9 rano. A który my możemy zobaczyć tam. Tak. No i kuta bajki w plastiku. Wreszcie, no wreszcie. Tak, może, i... może od pierwszy raz od dawna coś kupię do moich wetcarów. I wiesz co? I zauważ, że... Bo chyba nie ma, nie było tych silników takich tutaj, mhm. na dole wyeksponowanych. Jest napisane, Ale, że mają... O których mówisz, o których? Tutaj, ty, tutaj. Mają no to coś napisane, że było, mają Graf impelor. To, to jest jeden do jednego Tak. Tak? tak? Jesteś pewien? Bo wyszą, nie, wyszą, żeby nie, mam, ma już, nie mam tych modeli, co, co, co więc się też nie do końca hmm. wypowiem, bo tylko na żywca u Ciebie widziałem. A I pytanie jest, czy może się ich... <coughs> Fajnie, że mają ten, miejsce na chainsordy, czy, pochwytam A, z boku. A, Mhm. No właśnie. Tego nie było, dobra, to jest nowy element. Tak. Yy, I wiesz co? I widzę, że tak, yy, serpentę można sobie wziąć, yy, wolkajtową. Mhm. I pytanie jest, czy można ich złożyć yy, jako Skyhunterów? Hunt I później byli skyslayerzy chyba? I oni się głównie loadoutem różnili. tak, cięższą że... broń. Tak, broń, że, tak, że ci byli tacy pojazdowi, że im można było plazmę albo tak, melta tak, wsadzić, tak, tak, a ci mieli to chyba to są tylko scoutci, nie? Tylko mieli. Heavy... To jest Sky Hunter, czyli to jest lżejsza odmiana. Tak, gdzieś tu, gdzieś tu widzimy, że to są scouti. coś mi się gdzieś przewidziała. I tu na dole masz, że jak ich bierzesz w tej drugiej konfiguracji, to każdy z nich może mieć cięższą broń tutaj z przodu. Mhm. Coś mi się kojarzy, że to oni mieli jakiś. No i z White Scarsi mają jeszcze taką dedykowany unit, ten golden... nie, golden... tak, golden keszik. Tak. Że mają lance, jak mają troszeczkę... i mają też. Tylko są obrzezane, że mają bardziej święty przód. Tak, tak, tak, tak. Chyba lepsze osiągi też mają, dzięki mhm. temu. W sumie realistyczne. Dobrze, doszliśmy do końca herezji Horusa. I teraz szybciutko potwieramy linki i zrobimy sobie resztę no, rzeczy. No i, widzicie, na widzicie, trochę supportu otrzymuje, nie? Nekromunda i nowe rzeczy do e, tego systemu, e, mamy kilka nowych modeli, e, tu mamy koleśia który napieprza czaszką. Ta czaszka Sze musi szefu być... Goliatów. Nie wiem tak. z czego musi być ta czaszka, ale musi być czegoś z czegoś, <laughs> No bo takie trochę dziwne, nie? Że... bo minerały jakieś. Minerały to są na brodzie. Goliaci, jeżeli dobrze pamiętam, w kopalniach za, za tak. nie? Ale oni mają w ogóle y, 7,5 pack ma. Bo ma mięśnie tam, no, a mięsie się tam mocno... gdzie czy, prawdziwy człowiek nie powinien mieć Mocno nie zetknęło biarzowi, chyba Nie, specjalnie tak że pewnie było I zobacz, inny. pasożyt na plecach jeszcze Mackę, no, bo... jakąś mantę sobie przykleił czy coś e... A to nie jest y, truchło tego robaczka z Ashways? A może być no, może tak być trochę tak... Albo tego, jak się nazywa, mm, ambul może być jego czaszka z no na przykład. No, no, czynale, no, nie? No, no, no, Jakieś nerwy. Jakbyśmy no, to, to pewnie to jest lepsze. Na no bank śmierdzi. Karkas of wytrofi kilo jest back. No to a, po prostu trofi kilo No a tu fajni Blanchitsowi kolesie. Ten z maską gazową, którą... A, bo on, bo on ci daje maskę, żebyśmy chcieli poddychać świeżym powietrzem. Mm. Pewnie za dolara... E... Nie, za, nie za dolara, tylko za throne. Za jednego throna możesz. Tak. Bo to przecież waluta w tym, tym to jest stron. Szanuje rozmiar czaszki na klamrze od pasa. <głosy> tak. O Ale wyobraź sobie, że teraz zakładasz taki pas. <głosy> to już chyba jest na stałe. Sta nie, to. wstajesz rano i po prostu w co ci się, w co się dzisiaj ubiorę i w szafie wybierasz właśnie... To. Ten, ten, ...ten, nie, nie wiem to się nazywasz. w szafie mieści. <głosy> to pewnie ma jakąś nazwę. Sta, no, stanowy nie, nie. kołnierz, i, i właśnie to. Klabra. No money back, no guarantee. Z wrzutowciciem. Trzeba jesteś handlarze po prostu z ryneczku. No wiesz, zrobili ten ryneczek, który jest, nie? No tak, to trzeba go za, zaludnić. Trzeba go zaludnić. Handlują ci jakimś. Z rzecz. tego by można fantastyczną diaramkę zrobić w no. ogóle z tego ryneczku. Jak najbardziej. mnie będzie duża diramka z tego. Słucham. U no, nie będzie z tego duża diramka, bo ja robię 9 kafli, nie? Okej. Okay. To drogo. To będzie droga dioramka. Drogocenna dioramka. Ta bardzo ładnie zrobiła. Rewolwerek? Heavy Bolter? Proszę bardzo. I heavy Bolter jest chyba w ogóle zajumany z jakiegoś pojazdu, bo, bo nie ma tego, tak. nie ma brączki. Tak, no. tak, to też fajnie. Wyszabrowany po prostu skądś. Albo z fabryki, bo którzy, nie, wiem. wansarzy produkują broń dla gwardii, którzy produkują. Ej, to nie jest Rutkowski. Odnalazłem pani psa. Ma buty, z, ma buty z tego samego zwierzęcia, które trzyma chyba tak? Tak, no. bo to jest już bo to jest trzecie, które złapał. Ale ten kocór przy nogach jest zajebisty. A, no, I a, pomalowany jest. i super jest. Wiesz co, szerki nie mają takich podobnych kotków? Tak, być Fajnie. może. No. Maj, mają, mają. Ten na jednej nodze i patyku. Mhm. Zwróćcie uwagę, ma jedną nogę tak, tylko. tak. Tak, I relikwia jakieś nie jest jak w tych starach, nie? Mhm. Trzecia noga imperatora. No fajne, fajne, no. Super, spoko, no? spoko, spoko rzeczy. Dobra, co tu mamy? Iron Chlorer, a, to jest ten pojazd, który ciągnie te wszystkie wózki, te wszystkie... Bardzo mechanikum, przynajmniej kol, kol, kolorystyka jest, jest bardzo mechanikumowa. Hewistabela się można dołożyć... I jako teren też można by ustawić, że to jest jakiś ciąg jak tam kolonistów, jak czy coś takiego. Yy, no może nie, jak za 300 wypewnię jakieś koszty. No tak, ale na, no. na zasadzie wiesz, masz go, yy, nie chcesz go używać w grze i po prostu postawić nie? go jako teren. Nie? Line hmm. of Side Blocking. No bo trochę blokuje, bo jeżeli to jest z zwykły taki gwardzista, to hmm. tutaj cało tak. dział Space Mario, to za tą schowasz. Tak. To jest bydle, to, to będzie gdzieś... Fajne, gdzieś tam, naprawdę, nie? naprawdę. Kolejny aspekt Imperium. Hmm. tak co tu mamy? A, tu są właśnie te... Mini Walker'y... To ja nie widziałem tego, nie zupełnie nie wiem, yy, yy, aż waste'owych tam. Tak. W ogóle ten design o, tych bardzo. Walker'ów przypomina mi coś z jakiejś gry komputerowej. Tych kolejnych. A Weźmy, może następną. Star Wars'owe to. atrt rt Wiesz co, nie może pamiętam być, nie? właśnie, hmm. ale coś mi bardzo przypomina. fajny takie blachy I to są ci... E, o młotki. Jezu, jak się ten gang flagelantów nazywa? Ardem turyści? Nie, nie. Z, A, z Weź wyżej. Na pewno jest tutaj gdzieś napisane. Kaudor. Tak. A, nie, zawsze mylę Cowdor z Orlokami, nie wiem czemu. Orloki to są robole z fabryki, nie? Tak, tak, tak to jest są... najzwyklejsi Bruce ludzie. Springsteen the gang. Tak. <laughs> I Street Band. Bardzo fajne. Ale nie wiem jak ja to przegapiłem w ogóle. Ridge Walkerzy. Fajne. Tak. A po co Każd... ma te sprężyny tutaj? Bo no, to, to, tak... się to odbijało? Może mu się urwało. A. Albo, no. A tam się trzyma na bandaże jakiejś szmaty. Na bandaże. <laughs> na na daktaj. Tak. Dobra, tu kolejne jakieś postacie. Kurczę, sporo tego wydają, nie? O, mówię, nekromanda ma o ja. duży Co? No ciało rozkładają coś tam. Ta, taki Plague doktor, nie? Chce wystać swoją chwilę. Ten tu nie buczeżyt to właśnie z Goliatów. No stary, no, no przecież wiesz. Nie no z Goliatów no, tylko Korps grinderów bo, przecież. Bo to nie są, go są Goliaci? Nie. nie. To jest gildia, która pracuje nad przerabianiem no, tak, tak, tak, ok na, na, na jedzenie. Na, na ten to Myślę, że to jest Starch. starcz. No. Tak, to jest zupełnie osobna frakcja. Okej, okay, to może możemy się popitliło. a To jest, jest pani fajnie. kierownik. To jest jakaś fajna jakaś... Mercator, Mercator Palidius. Tak? No wyśli. Oni są. Corps Harvesting Party, czyli to jest taka, taka jakby ekipa taka, nie? Tak. Masz babeczkę. Graparzy. Masz babeczkę, to jest jakiegoś właśnie tego wyciągającego, i tu dwóch, wiesz. Roboli, po, roboli, po prostu. Roboli. Te rękawice mi się podobały, zajebiście pomalowane rękawice, no, no, no. Widać tutaj taką skórę, że faktycznie to one są półprzezroczyste. nie? Uh -huh. Super. A tutaj co? No, powiem? tu jest kawał tej pani taka królowa Amidala w sztandrze, nie? Korzy z mieczami. No, tak. Tego I powiem, dużo, dużo takich yy, wschodnich akcentów w ubierze. Saryca Katarzyna. Taka rowa trochę. Czy ona tam czy to znowu coś leciłem tam trzyma i to? Nie no, A, przecież leci. wiesz, że przy takiej kietce to musisz mieć silnik spalinowy. Diesla musisz... no, no. <laughs> przy tej kietce bez reaktora na plecach się nie ruszą. O, kochana, i leci palinę 100 km. <laughs> Ta kietka ma swój apki. Nie no, no fajnie. No... no to jest właśnie Blanchitsu, nie? No. W Nekromundzie naprawdę możecie tak. zobaczyć, jak powinna wyglądać 40. Tak. Bardziej niż 40, to, to jest, 40. jest, to jest tak. Ja pierdziu. Czad. Komiksaki czytałem, w ogóle właśnie dziejący się w, w takich radiazjach nektromundowych. Trochę tak, no. W ogóle to jest fajny fluff ma ta postać, że koleś, jak mu uwaliło ręce, obie, to stwierdził, że tak, saperka to jest coś, czym się zajmować. Podoba mi się to. W sumie, co może jeszcze bardziej rozwalić, nie? Sap, w jego przypadku super byli się dwa razy, tak. Ja, albo, albo więcej. Eee. Tu jakaś nożowniczka? No, Znaczyłeś o komiksie, tam? tak? Że... Wiesz co? Yy, czytałem taki fajny komiks, że. Nie pamiętam, czy Arbiters, czy jakiś gang y, szuka mordercy w, właśnie w jakiejś Wanderhive, nie wiem czy na Necromundzie czy na jakimś innym Hivewardzie. I się okazuje, że to jest po prostu jakaś, wiesz, wypicowana w, w taki pseudo power armor szlachcianka, która na weekendy sobie przychodzi polować na ludzi, mhm. zwyczajnie. No, ale to, to często jest ten motyw właśnie bogatych ludzi, bo jakaś szlachciców. Sorry, no w czasie wojny w Wigosławii przecież można było za ileś tam milionów dolarów przyjechać sobie na ludzkie safari do Bośni. Sprzedawali ci usługę, że braje sniperkę i mogłeś napierdalać do ludzi. Cywili. Tak? Rasa ludzka for you. Dobra, leczmy dalej. O, latające waginy dentaty no Autentycznie są obrzydliwe, nie? Great at red. Ja. No i naganiacz taki, nie? elektrycznym pastuchem. Ja, No, ale też ja, malowanie też dobrze, Malowanie nie? jest, nie? To może on to, no, może on to miał jakieś... na plecach, w tamten koleś. E Chyba o, ty. In, even... Nie, tamto było inny. Trzeba by, Teraz inne. będziemy porównywać z, z jakich... A, ale wiesz, pomalowane jest genialnie po tak. Jest takie odpychające aż, nie? Lech! No, wagina, ba bardzo no. kronenbergowskie. No. W środku, jakie detale... A jest, a jest taka kuleczka? Nawet jest ma... łechtaczka, no właśnie. Ludzik w Budersce Jak znajdziesz ludzika w Budersce to kobieta będzie zadowolona. To jest szef wszystkich goliatów, <gulia> Można chyba tak powiedzieć. Co jak on jest poko jest... Ja Ja, Gorgoth. Przekozak. Yy, purity Seal? Nie, ja noszę łańcuchy. Tak. Ciekawe, co to jest? Czy to są jakieś, nie wiem, elementy z kopalni wzięte? Odganiacze czy... much. <gulia> Dupa śmierci. <gulia> Od trzech lat nie wychodził z pancerza, nie? Tak. <laughs> Immobile Stamps O, i to jakieś upgrade. Dodatów też. Ale fajne. Fajne. Z plecakami jeszcze. Jakaś granat z butelką. Nowoczesny Mołatow Nie dość, że jebnie granat, to jeszcze ci poleje alkoholem, nie? Prometium. No prometium, tak, tak. I plecaki ze świeczkami na górze, nie? To jest też to nie są samobójcze takie. Nie, no no jak to... jesteś domorosłym pirotechnikiem, to wiesz, wszystko może być całobójcze. Nie, spoko, spoko, bardzo fajne. Kurczę, no naprawdę aż, aż chciałby się pograć tą necromodę, żeby tym zagrać, ale jest, to, jest tyle tego. Z drugiej strony jest tyle tego, a tu mam po prostu. To chyba posłowanie. jest zbiorcze, tak, tak, wszystkie zbiorcze. Tak. I to wszystko, jeśli chodzi o necromodę. Tak. mam jeszcze kilka rzeczy. Jeśli... Jedna rzecz z Andrew, jedna banda i troszkę tam innych tematów. Tak, mam jeszcze kilka rzeczy właśnie z, z tego i lecimy. Ostatnie newsy. Pierwsze news z ostatnich to jest Warhammer Underworlds na Teraz się to nazywa. I zobaczcie, jaki support jest, że aż cały jeden artykuł od października. Nie? Tak. To jest coś, na co na przykład Krispin narzekał, że kupił pak do uruchomienia turniejów bo no myślał, że znowu się to reaktywuje, bo coś tam przez jakiś czas wydawali. Coś się jest, nie, nie czytałem dokładnie co, ale aż coś tam mówił, że można w tej nowej edycji Underworldsów mm -hmm. przywrócić jakby bandy ze wszystkich poprzednich edycji że to gra. Że już nie jest tak, że jest kompatybilne z tym sezonem, a tym nie, tylko no wszystkim bo... ponoć można zagrać i jest spoko. Może ja źle zrozumiałem? Ale z tego, co im mówił właśnie Crispin, że ich założenie jest takie, że będą właśnie wszystkie stare do wyrzucenia i tylko nowi może grać. Stare Aha. do wyrzucenia. Ale może ja źle tak. zrozumiałem, bo też, albo Crispin coś źle zrozumiał. W każdym razie, modele, jako modele można sobie kupować, bo są naprawdę fajne często te bandy. Jak ktoś lubi księżycowe gity, bo... No mnie, nie, no, ja ogólnie, nie mówię, że można nie. te bandy kupować sobie. Nie, no bandy, tak, no bandy nawet jako alternatywne modele do armii, do Sigma. Bo one macie, mają tak zasady, jak... że możesz jako oddział je używać. Możesz, tego... a możesz też równie dobrze użyć ich jako kolesi w normalnym składzie też, nie? Bardzo fajnie. Ja ogólnie lubię Night Goblin. Bardzo lubię te, no, te modele. Z reguły mają dużo charakteru. No tutaj jakoś dużo ich nie ma. To jest to Trzy? Pięć? No bo to jest banda, modelów. no to banda No tak, ma... racja, faktycznie, ich było mało. Ich, ich było mało. Dobra, co to jest? A, to jest trochę... Arcik, karta. Green Crack inspired. A. Czyli, że jego rowek na dupie się uśmiecha, bo Green Crack... Jego motek, no, green... I zielony rowek na pupie dobrze Old World Development Tak no dali cokolwiek, żeby nie było, że nie pracują nad tym, bo 2023. Art, flaglanta. 2023 to jest chyba ta data, kiedy oni mówili, że to już będzie, ale tak no inaczej nie, nie będzie, tak? Chyba, że z zaskoczeniach chcą coś. A się zdziwiono na święta na przykład jakby puścili No zdziwiliby mnie, ale zobaczymy, tak? No, to takieś tam do parele. pito. Pitu. Przypomnieli o sobie, że coś takiego taki się nie. dzieje. się tak. dzieje. No wiesz, o, trylogia chcecie? Total War się praktycznie domknęła, nie? Chyba no tak. nie będą tam chyba nic więcej. Chcecie losowe myślać, rzeczy co z GW. To ich nie dostaniecie. dostaniecie, bo już wykupione są. Aha. Jak tylko się pojawił News, akurat, to zobaczymy mówię: o, kup, wydoby na to pieniądze, żeby zobaczyć, co to, co to będzie, bo to dobry materiał by był. E, nie. Aha. Dosłownie dwie godziny po tym, jak wyszedł News, nie było. Sold out. Tak? Sold out. Czyli skarpezi już wszystko zrobili, nie? No. Nie, bo podobnież też Chris mi mówił, że naprawdę dobre oferty były w tym. nie? Mogłeś mhm. dostać pudło ze starymi jakimiś modelami, ale nadal jakbyś popatrzył po cenach GW, to nadal jeż, oszczędność była, no, nie. tylko że po prostu modele, które nie potrzebujesz na przykład. No nie wiem, cztery pod no. Okej. Okay. Także, ale no spoko. Tylko, że to wkurzające jest trochę, że wprowadzają element yy, tego... Bo starpaków takich, no. wkurzające to jest. Znaczy, już zrobili to już w figurkach, ale... No to jest jak... Space Marine Heroes, wszyscy ale byli w Ale mogłeś kupić cały box i mieć pewność, że o będziesz... drugiego sezonu. Od drugiego Pierwszym sezonu. nie było takiej tak. opcji. Bo się pewnie ludzie wkurzyli, nie? Dobra, tutaj chciałeś pogadać o... Znaczy, chciałem pogadać, to chyba po prostu nie sygnalizowaliśmy tego, bo to wyszło tuż po nagraniu chyba poprzedniego odcinka. W każdym hmm. razie jest jakby coś, co już było i mówiliśmy w podcastie, że pracują z Amazonem, bo to już było mówione i to przed COVID-em chyba, hmm nad serialem i że będzie coś z Inkwizycją. Mhm. No i teraz mamy jakby kolejny ten, bo wokół Henry'ego Cavill'a była troszkę burza, bo Henry Cavill y, dał się namówić przez Dwayna Johnsona, żeby zrobić kamio w y, Black Adamie. Mhm. E, The Rock z kolei musiał u DC wymusić, u, ówczesnego szefostwa, żeby w ogóle coś takiego zrobić, bo w szefostwo DC y, postawiło krechę na Supermanie mhm. w wykonaniu Henry'ego Cavill'a po fiasku, jakim był Batman V Superman Dawn of Justice. Mm -hmm. I później Justice League też nie pykło. No tak, tak. Ta Chria była, że lepsza wersja była ta, którą lepsza Reżyserska, wrzucili, tak. ale wyszła w końcu. Tak, ale to dlatego, że AT&T czy Warner Brothers rzuciło kasą, a nie samo dyrektorstwo DC. Mm -hmm. Dyrektorstwo DC było przeciwne y y Justice League w wykonaniu zakaz Snydera i chcieli to blokować ale no góra, góra sypnęła kasą mm. żeby przyciągnąć ludzi do HBO Max w każdym razie zagrał to cameo, zostało ogłoszone, że wraca do roli Supermana bo tak The Rock wymusił z poprzednim szefostwem DC, mm. ale szefostwo DC się zmieniło, James Gunn i jakiś drugi koleś, którego nie pamiętam przejęli DC i dostali zadanie, zróbcie to co Kevin Feige z Marvelem, zróbcie wielkie spójne uniwersum, to co my już raz próbowaliśmy się nie udało bo no nie mieliśmy i, planu tak jak na tak, no, Wojny. dokładnie. I stwierdzili, że robią totalny reset, że szanują to co było wcześniej, Podobają mi się te filmy, wszystko spoko. W międzyczasie Black Adam okazał się klapą finansową, by the way. Nie słyszałem o tym serio, I nie. skasowali, skasowaj, to jest film. No. Skasowali wszystko z obecnego DC poza Batmanem, bo Batman ten Pattinsonowy jest jakby poza. Od początku jest powiedziane, że on jest swoim własnym uniwersum. Joker jest swoim własnym uniwersum. I Powstaje sequel Jokera z Joaquinem Phoenixem. Natomiast wszystkie Wonder Woman'y, Aquaman'y, Shazamy mm. i tak dalej, Wszystko jest zresetowane i będzie budowane nowe DC Cinematic Z nowymi uniwersum. aktorami. Z nowymi aktorami. Więc Henry Cavill dwa dni po tym, jak ogłosił, że wraca do Supermana, dowiedział się, że jednak nie wraca nie do Supermana. Nie wraca do Supermana. Przed ogłoszeniem, że wraca do Supermana zostało ogłoszone, że nie będzie go w czwartym sezonie Witchera. Tylko będzie Liam Hemsworth. Mniej ten Rados Radosław Pazura z Ameryki. Tak, no Chris Hemsworth from Wish.com. Tak. <grym> tak. Czyli tak, czyli Henry Cavill zrezygnował z czwartego sezonu Wiedźmina, żeby być Supermanem znowu, po czym się dowiedział, że nie będzie Supermanem. Nie ja to jestem, że on z Wiedźmina zrezygnował, bo już zaczęło go wkurzać. To wmianem. swoją drogą, że musiał no. na każdym kroku walczyć ze scenarzystami, żeby okay. się chociaż trochę trzymali książek. Tak? Mhm. To, to, to, to jest oddzielna sprawa, coś, co mu się nawarstwiało od. No, ja drugiego sezonu, sezonu od nie, byłem, nie, nie byłem sensowny. Ja obejrzałem i jest mocno nierówny, momentami jest lepszy niż pierwszy, momentami jest gorszy. No, co kto lubi, tak. W każdym razie, że. Tyle rzeczy mu nie pykło i podejrzewam, że ta rzecz wyszła od jego reprezentantów, od jego agencji, że musimy pozytywny vibe z Henrym, bo na razie y, cykl medialny traktuje go jako failure, no bo zrezygnował z jednej kasowej roli, żeby grać drugą, którą mu zabrali, więc ogłośmy szybko coś, żeby było z Henrym. No i ogłosili partnerstwo z Amazonem i to, że Henry będzie executive producerem mhm. mhm. i, i aktorem. Będzie aktorem tak. No, i jest, jest szansa na to, że. Wiodąca i... teoria jest, że będzie Eisenhornem, a czym będzie naprawdę, to się przekonamy. Tak? W ogóle wiesz, co ciekawi mnie, w jaki sposób oni ugryzą, zwłaszcza w obecnym jakby klimacie politycznym, temat imperium. Ser, no bo trzeba to pokazać jako pastisz, tak? Jako, że to jest coś złego. Pokazujemy wam coś, czego nie chcecie naśladować. Tak jak Black Mirror. Wiesz, tak? wiesz Black co? Mirror, każdy jeden odcinek mi, jest światem, czym nie wiesz co? Żyć, tak? mi się wydaje, że albo po prostu. Zrobią, że jest, okej, okay, jest dystopijna przyszłość, ale są rzeczy gorsze niż Imperium, czy tutaj Chaos. No, na przykład. E, albo zrobią to na zasadzie takich... Y, nie wchodzimy w temat... W, wiesz, nie wchodzimy w temat y, większej administracji Imperium, po prostu jest tak vaguely y, dystopian, ale jednak y, pozytywne postacie są postaciami ludzkimi fajny no Eisenhorn do pewnego momentu jest całkiem spoko koleśm. tak ten, tak tak tak tak tylko no, wiesz, mu, nie zaczyna, mówię, wiesz. Nie, nie będą tak, raczej tak. chyba pokazywać, że yy, nie wiem robimy czystkę jakiegoś bloku mieszkalnego, bo się nie pomodli. Albo bo się dziewięć razy zamiast dziesięć. albo nie? właśnie powinni, albo właśnie powinni, że Wie patrzcie, tu jest świat, który jest tak moralnie szary, że nic nie jest do końca dobre. Wiesz co, nie wiem, jak to przepchną po prostu, tak? Bo z z je, tego nie nie strony... bo Może to być zrobione tak mocne, mm. że będzie właśnie tak jak... Zresztą, nie, nie z, to z ciekawy, serwisów streamingowych ciekawy, Amazon nie. wydaje mi się, że jest najmniej... Po prawdę, eee, taki tak, tak, tak, tak, tak. Może być. No, słuchaj, Bo wiesz, boys? z jednej strony... Słuchaj, z jednej strony... masz coś pozytywnego, The Boys? strony, słuchaj, z jednej strony ludzkość jest y tak jak wiesz, obecnie jest pchana, zunifikowana. Twoja rasa, seksualność nie ma znaczenia. Masz się jest, modlić po prostu... To jest bardzo progresywna ma rzecz. Masz się, sobie, masz się tak? po prostu modlić do imperatora, Aha, bo jak nie, to tak, kula w łeb. Tak? Tak, tak, Także jest, jest wiesz... Jest, y Możesz mieć fioletowe włosy, ale jak się nie modlić, to nadal. No. Więc ciekawi mnie, jak to ugryzą. Czy to będzie raczej właśnie tak, że to jest w tle, Gdzieś tam jakoś tak bardzo niedoczenie. No muszą, muszą zrobić tak, żeby mógł usiąść człowiek, który w życiu nawet nie słyszał o mm. 40. Tak, tak I tak. żeby jakoś mógł w ten świat wejść, tak? To no musi być jakoś stopniowo. Na, I właśnie na... Eisenhorn jest takim. Jeżeli, czymś, co Jeżeli fajnie na prowadzę, przykład, bo. wiesz, jeżeli na przykład pójdą w Space Marinów, bo to jest flagowy produkt, jakby nie patrzeć, ale nie, o, yy, wiesz. Chociaż do czego... żeby, się, żeby się pojawił chociaż pierwsze. Wiesz, do czego tak. dążę? Akurat wstrzelili się w, w dosyć dobry ten, bo masz w Primarisach masz trzy paterny zbroi, każdy wygląda identycznie, robisz, robisz, robisz, robisz albo wiesz, trzy, trzy paterny zbroi, wiesz, kopiuj wklej, kopiuj wklej, kopiuj wklej, bo oni wszyscy wyglądają tak samo, mm -hmm. tam wiesz, sierżantowi, czy tam komuś zarzucasz pelerynę, każdy wygląda identycznie, nie musisz im hełmów innych robić, nic takiego i wrzucasz im właśnie jako kemią yy, albo recykling tej samej zbroi, tak, czy tych samych pięciu mm -hmm. pancerzy nie no tak. robisz, nie? Więc yy, to by się nie, tak to wydaje mi się, że bud budżet nie będzie problemem. Przynajmniej wiesz na, co, na początku Wiesz Jak nie? wiesz, co? pytanie jest, ile utopili w tych pierścieniach władzy? Bo podobno utopili na tyle dużo, że prawie. Że robią, cały... drugi, że robią drugi sezon. Znaczy, nie, nie, nie. No, oni, wiesz, oni już zapowiedzieli, że choćby skały strały, to zrobią to do końca. Tak, tak. Yy, żeby wyjść z twarzą po części, tylko że jeżeli to im się nie zepnie przy którymś, to podobno cały ten. W ogóle tak. Wiesz co, w momencie, w którym ten kowal wyszedł i powiedział, wiesz, że. Elwy przypływają nam, krasz pracę! I od razu miałem przebitkę do South Parkowego. Jobs! Co jest ten rednek taki? Jest, są, jest taka zgraja redneków, co się Zrosły śmiali. Wiesz, y, Śmiali się z tego, że wiesz, y, <coughs> Ludziem kradną pracę, nie? Mm -hmm. I takie redneki, wiesz. Dirty Jobs! I coraz A. bardziej tak niewyraźnie mówią i w końcu jest, wiesz, kogut w klatce po prostu. Nie. <śmiennie> nie, więc nie, jak facet wyszedł i zaczął po prostu. Wiesz, jakby kumam yy, nawiązania jakby do jakichś sytuacji politycznych, ale Amerykanie to robią tak heavy handed, zbyt. po prostu dwur dwuręcznym. Ja ogólnie mamerek. Tak, 4 na 10. Były momenty, że naprawdę mi się podobały, ale było ich mało. Ja, ja obejrzałem sobie pierwszy sezon chyba? No, nie ma więcej. Nie ma, nie więcej. ma więcej. No właśnie, <laughs> no Nie wiem, czasami oglądam serial, kosztuje, skończy się, i, i nie śledzę, bo na przykład mi się średnio podobał, nie? I nie jestem jakimś wielkim fanem. Nie, nie, nie, nie jestem człowiekiem, który wie wszystko, tylko im mm -hmm. e, I ten prostu... był nudny. Zwyczajnie tak, był bo, nudny. Masz Jeżeli czytałeś Silmarillion, masz kilkaset lat historii. Próbowałem i nie, niepo, Niepowiązane wydarzenia skompresowane w kilkanaście lat. Rzeczy, które okay. w ogóle się nie, nie powinny dziać w pobliżu siebie. Więc widzieliśmy, że ludzie oceniali to, że o bo to jest źle, to jest źle, to jest inaczej, to jest inaczej, to się nie działo, tam to jest się nie po poczekaj. Znasz, poczekaj. poczekaj. No. I mówię, usiądę to jako, obejrzę jako osoba, która się nie zna na Tolkienie, po prostu chcę obejrzeć jako, o fajny serial jest, obejrzę sobie, lubię fantazję, nie? I po prostu się nudziłem na tym serialu. Po prostu były momenty, które Jezus, Zigi, tam niepotrzebne, jest po prostu, to jest niepotrzebne. Nieco... Nie wiem, po co to jest. Te, kurde małe, małe ludzki. Praktycznie prawie wszystkie sceny z... Nie haffingami, tylko jak się nazywałem. Tak, no to jest jeden, jedno z plemion, jakby, które... O Jezu, nie... tego się nie dało oglądać, po prostu te, To było przewijać. To tak, to, tak, też to, to, to znaczy inaczej, jak były sceny z Gandalfem, bo ten, który spadł z nieba, to jest Gandalf. Tylko to, nie to, mogą to, użyć to, to słowa Gandalf. Yy... Dlaczego? No, no bo możliwe. oni bo, wykupili, tak, wykupili... Tak, bo oni mają prawa do lotra i appendices do lotra a nie nie to mogą Gandalf Gandalfa mogą. Nie mogą rzeczy, które tylko w Silmarillionie występują, a nie są nazwane w lotrze. Jeżeli coś jest nazwane w lotrze i dodatka do lotra, appendices, to mogą. Ogólnie jest, wiesz co, Każdy jeżeli chodzi, jeżeli okay, chodzi o, o prawniczy bełkot, to kupili sobie, tak byś chciał zrobić herezję chorusa i kupił sobie, nie wiem... Yy, prawa do czterdziestki. I do... możesz użyć to, co jest jako, wiesz, wstęp do flafu yy, Space Marinów, mm. że była choruzja i ten... Horuzja. I Nie masz praw do wszystkich książek Herezji, tylko masz do Blurbu, który był w, który jest na początku w kodeksu. kodeksu. W kodeksie, tak. No dobrze, tak czy inaczej, wracając, Kawil występujący i promujący 40 mm. i otwarcie mówiący o tym, że gra w 40 i samaluje kurde adeptus Castodes, to jest moim zdaniem dobry krok do tego, żeby 40 weszła do naprawdę takiego mainstreamu już naprawdę. Bo jeżeli wyjdzie serial, który się ludziom spodoba. Co jest dla nas dobre i złe, może być, bo może być złe pod tym kątem, że w pewnym momencie może się okazać, że. Ugrzecznią? Nie, nie, nie, nie chodzi mi nie, nie, nie o to. go zrobią w stylu The Boys. Nie, nie, nie chodzi mi o to, że To grzeszem, będzie czymś, super. Że... No mi Nie chodzi mi o to, że ugrzesznią, tylko że zaczął napierdalać takim merczem, takim gównem że po prostu nam się to znudzi, że nam się to znudzi. Pójdziesz do Biedronki i będziesz miał, wiesz, soczek jabłkowy Space Marine, tak? tak. Co akurat nie, może nie do końca byłoby spokojnie ale Bo nie chcę być takim gatekeeperem, że to wiesz, ojejku, tylko ja się tym interesuję, ale no już jest taki pewien etap, fajnie, że się nowi ludzie interesują, jest super, że każdy, że są zestawy dla ludzi, którzy chcą, nie tylko zagrać co małą grę, kupuję sobie pudełko na przykład First Strike, czy tam jak to się nazywało, I yy, jest super, no ale... Wiesz, Zygi, Z drugiej strony skarpetki serial... już mamy, majtki już mamy, no, Zygi, to... jeżeli przytulanki, tak. Jeżeli Super. serial będzie na zasadzie, wiesz, nowe przygody Herkulesa i odcinek będzie się kończył. Ha, ha ha I dzięki mydłu udało pokonać nam się nurglingi. A freeze frame. No to tak, zgadzam się <śmiech> autentycznie, że to kill it with fire, tak? Bo może być to zrobione dobrze, może być to zrobione dobrze. Ale źle. jeżeli zrobię co to, mówię, to jak The Tak, że będzie wiesz, krwawo, na no, poważnie, tam gdzie, tam gdzie trzeba puścić oko wiesz, do jest... widza, to puszczamy oko do widza invincible i będzie okay. to jest komiks tego samego kolesia, który zrobił komiks Walking Dead. Kirkmana. No, Chris Kirkman, tak? Nie była tak. ziemia. Dobra. Ale ten sam umysł to wytworzył. Co to mam? Warhammer Questy? Coś o dodatkach chciałeś powiedzieć? E, to już omówiliśmy i pośmieliśmy się z tego w poprzednim odcinku. Wydaje mi się, że były dodatki do, <grym>, do Ker City, gdzie musiałeś kupić dodatek, tak? czyli mm -hmm. karty, book, tokeny za tam nie wiem, stówę czy ileś mm -hmm. i trzy modele. Więc w sumie taki jeden czy tam dwa expansiony razem cię wyniosły, nie wiem, 400-500 zł. Tyle co bazowy box. W każdym razie, chyba nie o tym chciałem tutaj mówić. Co tam było w opisie w Excelu? Jeszcze. No chyba Excelu. Excelu. Excelu. No dobra, to nic, to przewijaj artykuł i dojdziemy. Nie ten. Nie ten. ten. Ten? Tak. A nie, to to muszę, nie wiem. Musiałeś to... się o tym mówić. Tam było coś Może, o... że jeszcze raz są po prostu dostępne w sprzedaży made to order, tak? No i to było 2000... Tak, i co mi się strasznie podobało, że... Ej, słuchajcie, głosujemy na miniaturę roku... Nie podobało 20... chyba. Aha. Mówię sarkastycznie. Okay. Głosujemy na miniaturę roku 2022. Opcje są następujące. Cadian Battle Box... Chaos Space Marine Battle Force, wychuje tempę. to nie są miniatury, to są pudełka. Jeżeli mi się podoba na przykład jedna no miniatura to z pudełka, gdzie, no to mówić, przecież są sami ale bójki. to są, to są przykłady. Wejdź sobie w ankietę, pewnie Aha. już będzie nieaktywna, Aha, ale mogłeś głosować na produkty, produkty GW. Tak? No to tak, no to, no to, to jest. Sami nie rozumieją siebie, co chcą osiągnąć. Tak? Okay, Oczywiście no, wygrał sobie. chyba ten, y, y, jak, jak on... no zobaczmy. Któryś duży, no. E, tak, currently closed. Daj ten. Szybko wpisz numer swojej karty. W sumie tymi... możli, moglibyśmy wyszukać wyniki. No, chcę Nie wiem, się... No jeszcze mówisz, tak było. No, generalnie Primarchowie wygrywali, tak. A, i był na przykład jeden rok, gdzie... Teoria fanowska jest taka, że wygrał Krab z Shadespire, ale stwierdzili, dobra, nie może tak być, że wygrał Krab i dali któryś inny model, mm -hmm. chyba Bela Kora właśnie, czy któregoś, a mm -hmm. Krabowi dali drugie miejsce. Ale na bank ludzie chociażby dla Beki głosowali na Krab. No, no pewnie, bo było coś z tym Krabikiem, nie? Takim, no. Z jakiejś bandy. No dobra. I, a, tu mamy to. I Przepraszam, wszystko, odpaliłem się. Wszystko już właściwie. Omówimy, no, wszystko. moi drodzy. Wszystko. Chwila. E, Omówiliśmy wszystko, co mieliśmy omówić. Um... Łącznie z moim czołem. Co, robimy chwilę, chwilę przerwy i wracamy I do. Podsumujemy w sumie. Podsumowania 50 2020... i 50 odcinków Złotego Tronu. Tego drugiego roku i 50 odcinków. Moi drodzy, minęło 50 odcinków. Minęło ponad 6 lat, jak nagrywamy ten podcast. Dziękujemy tym z Was, którzy tyle czasu z nami wytrzymali. Są to i nas tym, Którzy dołączyli po drodze gdzieś tam. Naszych i Mamy nadzieję, że będziecie z nami jak najdłużej. Wysokich lotów humorem. Tak, patrzyłem dzisiaj na, na, na pierwszy odcinek. Tam Nibla, Darulus, pozdrawiamy. Jesteście z nami od początku, oglądacie cały czas. <śmiech> Nibla bardzo aktywnie komentuje zawsze. <śmiech> jest Taki potok myśli <śmiech> robi w komentarzach. Wychodzi no a bieżąco słuchaj, wpisuję. Ja, bardzo fajnie. No i tak, I e, czy mam jakieś plany odnośnie naszego podcastu? Więcej tego samego i spróbować się częściej spotykać, czyli to, co zawsze mamy to postanowienie. No, tak, to ja ja, ja powiem powierzcho. z grubsza to samo, co zawsze y, mówi nasz wokalista mm. y, odnośnie nasz, naszego zespołu. Największym sukcesem nawet jest to, że się jeszcze nie rozpatliśmy. No, jest. Te, I to też jest duży sukces, że po prostu może z mniejszą regularnością niż na początku, bo nas trochę życie też prywatne no, dojeżdża. No, dzieci się pojawiły. Eee... Życie się pojawiły nie? Eee, no ale jakoś tam brniamy to dalej. <grywa> <grywa> Ta inwestycja. Znaczy, już ja też, to hobby nas jara cały czas, tak? No, je, może z postanowień na przyszłość bym jeszcze dopisał, że zmusić Winca, żebym malował. <grym> już prawie mi się udało, ale się rozsorował. Ale no właśnie, bo tylko ty, ty, ty jeszcze abstrahując, wy, że się powiedzieć, że jakieś malowanie chcecie urządzić, tak? Tak, no już mówię, byliśmy ustawieni w Sylwestra od rana, yy, Winsek miał wolną chatę, ja miałem farbki przygotowane i mieliśmy jechać. Anmaidów jego dokończyć, Siem, do końca. po prostu rozsorował. Roz I napisał, że ma gorączkę, no i no. Odwołujemy, przekładamy na kiedy indziej, tak? Także, no mówię, trzeba się ustawić, bo serio, Sary, tak jak popatrzyłem tych handmade'ów w jedno popołudnie dociśniemy do końca. Jedyne, co ci zostanie, to poczekać te 24 godziny, aż żywica akrylowa zaschnie na tym. Hmm. No, tak, akrylowe, po co? no, farbie jest żywica akrylowa, tak, to jest to, co wiąże. No tak, ale po co po masz czekać na, na co? No bo jak przychniesz na taką lakier, to masz pod, pod spodem, pod lakierem, nie do końca zaschniętą Aha, farbę się... de facto i może ci złazić po prostu. Tak. Także zawsze odstęp między skończeniem malowania a psikaniem lakierem powinien być no, co najmniej te kilka godzin. To nie kilka do, lat, bo nie, nie psikam lakierem. No, to... Można mo i tak. No. W każdym razie... Nie, że... nie czekasz się ta, ta warstwa kurzu, żeby miały faktury. <grym> I dopiero tak, wtedy... no, mówię, no, kwestia, kwestia zgadania się, żeby wziąć, usiąść. Hmm. Tak, y, dasz jeść twoim zwierzętom, żeby poszły spać. Żeby nam nie waziły na stół? Nie, będą łazić. Póki będziemy urzędować, to będą ten. Pies, co się położy w leżonku, ale kot to raczej będzie. No, to możemy zrobić tylko razy. Ja bym z też przyjechał pomalować. Spoko. Może przyjechać e... do mnie, tutaj pomalować, wiesz. No jest. może, może, no, może no, byśmy w może, końcu zrobili kiedyś. Właśnie, może tu by było łatwiej u właśnie, bo no, jest miejsce, tak? Wszystko o to jest to wiem. miejsce. No i byśmy, po prostu mówię, dokończyli twoją bandkę i hmm. byś miał kolejną rzecz do gabloty gotową. Tak? Do gabloty, do grania. No, żeby już mógł znaleźć. Pamiętaj, z kim rozmawiasz. Ale nie, wiesz co, akurat w tym roku parę razy pamiętam, że przyjeżdżałeś ze swoimi bandami, żeśmy sobie jedną dwie partyjki, bo zdarzało się tak, że no jedną partię ciśnęliśmy dosyć długo, oczywiście z obowiązkowymi przerwami na fajkę. Da szwagra, ale zdarzało się tak, że na przykład nie wiem, w 40 minut jedną partię. Tak, tak. No a... jak już i się zna i wiesz, o co chodzi, no. to Warcry jest bardzo fajny szybki. Albo szybko się doszło do obiektywu, nie? Dokładnie. Są tak. No, więc yy, tak. Tylko, więc... A właśnie, bo jeszcze o tej przerwie o fajce, tak chciałbym dopisać, że jakby, <coughs> co mi się podoba w Warcryu, w Kill Teamie poprzednim i być może w tym obecnym też i w ogóle w Kirmiszach, że jak graliśmy w 40, no bo jak zaczynaliśmy, to uczyłem się grać w 40, tak? 6-7 mm -hmm. edycję. Mm -hmm. Czy grałem w stagrafie, czy grałem tu z tobą, czy z tobą, tak? To Tereny jest z jednak. Paczek to fajek. Tak, tak. No to jest jednak ten motyw, że w 40, i co, im dłużej w 40 nie gram, tym bardziej się cieszę, że nie gram i ten argument do mnie trafia, że jest twoja tura, ruszasz wszystkich swoich kolesi, szarżujesz, strzelasz, bijesz i tak dalej. Zaczyna się tura przeciwnika. I praktycznie do, zanim będzie shooting, czy tam close combat, to możesz właśnie na fajkę i herbatę <głos> sobie zrobić i tak dalej, albo siedzieć, yy, kultywować swój rosnący ból głowy i kontemplować, po co ja tu jestem w ogóle, co dlatego, ja robię i dokąd zmierzam. Dlatego nie? uważam, że dla ciebie dobrym formatem będzie 750 punktów. No może, bo, bo, bo tych, króci, modeli, jest, jest po tych prostu, modeli jest mało nie? i patrzę się, co robi ktoś yy, i uważam nadal... Ja tu tutaj yy, powtórzę to co mówiliśmy kiedyś ze śniegiem, że uważam, że dziesiąta edycja wyjdzie i będą w niej reakcje, tak jak są w herezji teraz. I w Warcry'u też doszły. Tak. Albo reakcje, albo no, mogliby... jakiś coś co przeryw... Ale ja mogliby coś... zerwać, stary, no Bolt Action grałem raz, hmm. tak, i tam hmm. masz, że masz worek z kostkami, Tak. Jedne koski są jednego gracza, drugie są drugiego i po prostu losujesz, tak, i kto wylosuje ten się rusza. I to jest trochę alternating... A jest Per unit, per, unit, per unit. Jest to dziwne, ale na przykład... AGW się trzyma sztywno, tak? Tak. Tak i nie inaczej, tak? W skirmiszach udało im się zrobić, że jest to zróżnicowane, jest fajnie ale w pełnej 40, nie, wiem, nie może uznali, wydaje... uznali, że to jest jedna z cech charakterystycznych. Wydaje mi się, że raczej tego nie zmienią, dlatego, że wszystkie strategemy, wszystkie sekundarki w, turniej, w graniu turniejowym polegają na tym, że coś się dzieje, zaczyna się w mojej fazie, a kończy się w twojej, żebyś ty miał jeszcze czas na zrobienie czegoś. Powiem ci tak, jeżeli by od tego odeszli i uprościli zasady, to ja bym się tylko cieszył. No tak, ale ty nie Spuchnięcie... jesteś ale, no, oczywiście, jednak, że nie, a, ale kogo jest więcej? Turniejowych czy, turniejowy, czy nie turniejowych? Znaczy, inaczej, turniejowi robią znaczy, tak? Na pewno pod nich jest robiony Warhammer, od ilucia. To jest, to jest pewne. Natomiast czy. No mają większy wiesz... Oni decydują co. ścigają metę, Oni... wymiana armii jest częstsza. Dokładnie. Może. W każdym razie, razie uważam, że. No to kolejny argument, że to nie jest gra dla mnie. Złotym, no. z, złotym środkiem będzie granie z mniejszymi punktami na mniejsze punkty dla ciebie. I na narratyw. I trochę jakieś narratywy. I ale... na przykład możemy sobie chaos rulować, tak jak robiliśmy w Kiltimie poprzednim, hmm. że nie gramy z fazy, bo jest głupia. To tutaj może na przykład nie, nie gramy stratagemu, bo są głupie, czy całkowe. Możemy grać w ogóle Tak, przykład. tylko że to ci psuje balans, bo może być armia, która w statach jest słaba, a ma stratagemy zajebiste, a może być armia zajebista w statach i bez fanów stratagemu. No My tego raz byśmy grał Space Marinami, ja bym grał Chumwardią, a ja bym grał Orkami, które... No pewnie tak. Ja Uważam, że dziesiąta edycja wyjdzie właśnie z tymi z, z reakcjami, bo to powoduje, że tak jak Ty się. Masz mówisz, coś do roboty, w ja poprać przeciwnika. Nie, a, o, nie a, masz a. dużo do roboty, ale i czy patrzysz, patrzysz, patrzysz, musisz uważać. A mm -hmm. dobra, teraz, robię taką reakcję. Mm -hmm. U, albo tak jak no, w herezji masz tam dwie czy trzy reakcje możesz mm -hmm. użyć jak masz tam legionowe. I wiesz, i to jest fajne moim zdaniem, ale zobaczymy. Mm. Na pewno będziemy chcieli jako. Nie nastawiam pod... się na czterdziestkę, ale... ale zobaczymy. No, ma punkty może, możecie mi się udać się zmusić zagrania, na punkty, może sobie nagramy, pokażemy wam to. No jak już macie armię herezyjne, to byśmy w herezji też mogli zagrać w herezie. Ja się przy, przymierzam do zagrania niedługo ze śniegiem, muszę tam trochę domalować i wiecie, możecie zawsze przyjechać jak będziemy nagrywać i po prostu wczuć się w nie. I po prostu wtedy może mhm. będzie większa chęć na to, żeby dokończyć armię i zagrać, albo po prostu żeby zagrać. Mhm. Bo wiecie, no u mnie się teraz będzie nagrywało dosyć często. Potem mam to studio zrobione, żeby teraz tu siedzieć i nagrywać. E, jeszcze trochę tu będą nas sztywno pomontowane niektóre kamery i będzie super, nie? Na razie muszę co, za każdym razem to montować. Co jest bólem strasznym. No, dwie godziny mi zajmuje zamontowanie wszystkiego. W każdym razie, moi drodzy, e, no tak, chcemy więcej odcinków. E, może nam się uda nagrywać też zdalnie. Bo nie zawsze możemy się spotkać, nie zawsze możemy żyć. Ale się... wieczór wygospodarować jest łatwiej, tak? No, no a czasami jest tak, że w ostatniej chwili też coś wypadało, bo no, też takie dokładnie. sytuacje mieliśmy, że wszyscy byli umówieni, i nagle jakieś Ale to są sytuacje... Zrządzenie losowe nam po prostu sprawdzało. Też, przekreślało... też mogło tak być. No, ale powiedzmy, że dzieci już mamy z Karolem większe, także już nie ma, że o Jezu, ulało się mleko, trzeba posprzątać, bo jest obrzygany pokój, tak? <laughs> raczej się już powiedzmy tak nie zdarza. Moje raczej dobrze śpią, twoje chyba też. Moje no, ja to śpią. Także tak. wieczory są już luźniejsze niż były kiedyś. Moje zawsze były luźne, bo ja zawsze umiałem to ogarnąć, moje mm. dzieciaki zawsze chodziły spać pod no nie, zależy, moje zawsze. Zależy, <laughs> jak wylosujesz dzieciaki. Moje śpią pod linikę, inne rzeczy, bo nie robię pod linikę. No, każdy jest człowiekiem, dzieci też, tak? Tak? Dzieci są ludźmi? Jezus! O kurde! To wiele wyjaśnia! <laughs> no dobrze, moi drodzy... Um... Nie wiem, mamy coś do powiedzenia, co może im, im powiedzieć? Co możemy tym ludziom tam powiedzieć? Dzięki za oglądanie nas. Nie dziękuj, kurzu, bo nie przyjdą raz. <grystanie> no. Znaczy tak, słuchajcie, no, ponawiamy, ponawiamy odwieczny apel do tego, żebyście nam podsuwali pomysły, jeżeli co, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co byście dołożyli, co byście odjęli. Oczywiście z góry mówimy, że nie wszystkie z tych obietnic możemy spełnić, bo na przykład kiedyś chyba robiliśmy nawet ankietę i było y, dużo głosów za tym, żebyśmy pokazywali zdjęcia wszystkich modeli warsztatów, tak? Czyli co, nie, co pomalowaliśmy. Po No słuchajcie, no wyszło na to, że to jest tyle roboty, że jakby odbiera nam chęć do samego robienia podcastu, nie? Więc no, pewne rzeczy trzeba poświęcić, ale pewne rzeczy, hmm. jeżeli macie jakieś sugestie, które moglibyśmy w miarę y, niewielkim ale, nakładem nie. pracy wprowadzić, to nie, jak najbardziej, i... tak? Nie, po prostu chodzi o to, że no... Bo to mam, ty masz Blogspota, ja mam Instagrama, żeby tam oglądać te zdjęcia. I Jak za, najbardziej. Za, za Link, linki od... zawsze chyba są w opisie, więc zawsze można nie wejść tam i nawet obejrzeć. Teraz. Ale tak. macie, no, możemy wrzucić teraz ich ustawy, przypominaj sobie, żeby ustawiać. W sensie mm -hmm. każdym razem zrobimy sobie takie coś. I no, ja mam Instagrama, którego raczej znacie, Grotorderly po prostu. E... Lodzkie, no, Lodzkie Manufaktorum. No, Łódzkie Manufaktorum, po prostu blogspot.pl masz... albo, albo Instagram, komułamane przez Lodzkie Manufaktorum. A, no masz, też Instagrama też no. jasne, zapomniałem zupełnie. Um, no. I, I tyle. I to wszystko. I, te, i, te, i tam oglądajcie. E, no i tak, niektóre pomysły, które czasami były, żebyśmy omawiali lore. No, część loru omówiliśmy, chłopaki tutaj przygotowali. Znaczy, możecie wrócić do starych odcinków, bo herezja to wydaje mi się, że my pod każdym kątem omówiliśmy. Nie lorowo. ma sensu omawiać jej od nowa, bo to by było powtarzanie się po prostu. Nie, no, nie, tam się nic tak. nie wydarzyło nowego. Może jak się skończy na przykład seria Seachoftera, jeżeli wszyscy się zmusimy, żeby ją przeczytać, albo przynajmniej jeden z nas, no to wtedy zrobimy jakieś podsumowanie. Tak? Seachoftera no. całego? Tak. Jest, powiedziałbym w skrócie, że jest taka jak poprzedzający ją cykl, czyli jest potwornie nierówna. No. No. Są książki, na przykład tego, tak jak mówię, tego Warhawka mi się naprawdę dobrze czytało, właściwie to słuchało, bo, bo robiłem to w formie audiobooka, robiąc tam spacery z psem są? i inne. Tak. E. Do, do, do każdej jest. Mogę e. ci, wiesz, wysłać link do... E. Nie, mam książki, czy przeczytam sobie książki. Dobra, ale nie no. róbmy tego teraz, no bo to, to, to też się mija z celem, to trzeba zrobić wiesz, na, mm -hmm. na poważnie. Tak, na, tak. Ale nie, bo w dwóch zdaniach po prostu mm -hmm. jest nierówno, Tak tak a, jak, jak poprzedni, poprzedni cykl, który też miał fantastyczne tytuły, tytuły m, bardzo złe i tytuły, na które na przykład mi się bardzo nie <laughs> podobały, a szwagier lubił, Descent of Angels przykładowo. No. Właśnie, to jestem nietypowy tutaj, bo te dark angelowe książki mi się nawet podobały, a ogólnie Mnie są zjechane przez wszystkich, nie? Tylko, że nie wiecie, no, mój ulubiony prequel Star Wars jest Widmo, gdzie też jestem osamotniony w tej opinii, tak? Okay. Gusta i guściki. Gusta i guściki, dokładnie. No dobrze, moi drodzy, eee, witamy się w 2023 i żegnamy się tym odcinkiem i zapraszamy do kolejnych Udało nam się w styczniu pierwszy odcinek tego roku zrobić. Tak. <laughs> Więc e, miejmy nadzieję, że zakończymy w grudniu 62 odcinkiem. Dobrze? Mm -hmm. 62. Czy pierwszym? 61 chyba, będzie 11. 50, no, 50. to jest tak no, no, no, no. 61 i nowy rok zaczniemy 62, 2022. Może się uda. że Trzymajcie kciuki, motywujcie chłopaków w komentarzach. Aha, ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć. Jakbyście mogli, ja wiem, że to jest kanał nie tylko Złote Tornowy, bo to jest mój kanał, ale kliknijcie ten dzwoneczek, bo zauważyłem, że mam masę subskrypcji, a ludzi do... nie powiadamia. Ludzi nie powiadamia, bo widzę, że wrzucam filmiki, które wszyscy chwalą, więc są chyba fajne, algorytm 300 osób a subskrypcji jest 2600 prawie nie więc gdzieś to YouTube nie robi swojej roboty więc jeżeli możecie to klikajcie dzwoneczek świadni się tu pierwszy Nawet sprawdźcie, roku. czy macie, bo może, może tak być że kiedyś kliknęliście ten dzwonek a YouTube yy. wam go po prostu odkliknął od, od od, tak. może się trzy razy na przykład nie kliknęli w mój filmik bo akurat było coś co was nie interesowało a YouTube robi tak że jak was nie interesuje to wam po prostu to usuwa i to jest mądre z jednej strony bo algorytmy działają w ten sposób że najwidoczniej nie uważasz tego za interesujące bo nie kliknąłeś w to Nie na tyle punkt. żeby cię powiadamy. Tak, tak więc wam to zdejmuje więc trzeba to robić więc tak tylko szybka notka, którą będę powtarzał teraz na filmach. Bo chyba jednak to marudzenie o tej dzwoneczek jednak się opłaca, nie? No, w, w przeciwnym przeciwie... razie tylu youtuberów by tego nie robiło nie. i nie powtarzało o tym. Nie? Nigdy nie lubiłem tego robić, ale chyba muszę zacząć jakiś wymyślić sposób... Yy, no, tylko yy... wiesz, nie, niektórzy, dla niektórych to jest być albo nie być, nie, bo po prostu to jest ich... Żyją z Żyją z tego, żyją no, no, z tak. tego no, tak, zupełnie, bo, nie? Jest to mnie po prostu tak już abstrahując. Wiesz, dla, dlatego i, ja rozumiem, że oni na przykład trują tak, że mm. to jest uciążliwe wręcz, jak, jak słuchasz i wiesz, musisz pierwsze dwie minuty przeskipować. Nadal jest to mniej uciążliwe niż to wideo jest sponsorowane przez Squ Squarespace. albo. nie. Yy... Le... NordVPN. Nie, jak tak to się nazywa? League, nie, League of Legends, tylko... No, których klikasz kiblowych, tak? Kurde. Albo Manscaped. Boże, jak się tak nazywa? <laughs> jak się tak nazywa? Ech. Widzisz? Tak dobra reklama jest. Tak, tak dobra, że... E, w każdym razie e, Nie, mnie po prostu bardzo zastanawia, że jest... Wiesz. 2650 subskrypcji. Tak? Raid Shadow Legends! Sponsorowane! Przez! Tak, tak, tak. Jedyna dobra reklama, jaką robią, to są e, Flash -gici, którzy... Za każdym tak, razem tak. inną i za każdym razem śmieszną. I to, i to nie o nich Jeżeli problemu. oglądacie, słuchacie podcast Kevina Smitha z Markiem Bernardinem Fatman Beyond to tam też <laughs> mają często sponsoring od Manscaped. I Native, to jest firma y, Native Amerykanów, którzy no. robią dezodoranty, kosmetyki, Aha. płyny do kąpieli i tak dalej. I oni też mają to swoje kopie, które czasem czytają, czasem nie no czytają. Czasem, no. Chyba nie muszą, chyba już, no, mają, oni, już, oni już mają. mają taką umowę, że chyba nie muszą w słowo, w słowo. Ale reklamują swoimi słowami, no i biorąc pod uwagę, że to są Smith i Bernardin, to jest co najmniej zabawnie. To jest no. jeden z wielu kanałów, gdzie ja nie skipuję reklam, bo, bo z... mogą odjebać coś śmiesznego reklam, po prostu. Rzeklam. I co są, reklamy, i to reklamy, są nie? Frezlici, nie? Tym bardziej, że cieszą się no to na końcu filmiku, więc jak naprawdę się to wkurza po to tak, prostu i ci po bandzie bardzo jadą, co też jest. To no. jest mogę. takie bardzo wanila W każdym razie hmm. mnie po prostu ir, ir, ir, irytuje i, i, i ciekawi, że mam 2650 subskrypcji, a właśnie mówię, wyświetleń, jak nie zareklamuję filmiku nigdzie, to hmm. przedstawię wyświetleń. To cały czas ta sama osoba mi komentuje, nie? więc najwidoczniej algorytm nie robi swojej roboty, że robi swoją robotę może za dobrze, właśnie, że nie wysyła tych no, powiadomień do ludzi. Ale proszę was tylko o to, żebyście klikali dzwoneczki, bo może wtedy. lakucie subskrybujcie, to. Dajcie suba, dajcie lajka. Tak. Dobrze. Dzięki wielkie. Do następnego razu. Hej. Komentujcie, pamiętajcie, komentujcie. Cześć. Na razie. Mówisz, jakby się taśma kończyła. Komentujcie, o, o, Już się rozłączył.